Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 631. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną są Juliusz Kuczarski, AKLS. Witaj, Juliuszu. Dzień dobry, witam. I Rafał, Rafał Szychowski. Hrzyka, A dzień dobry, witam gracz. Witam. Rycha. -rycha. Nie, nie, nie, nie, nie, bo wiecie, bo z, za, zapatrzyłem się na te lewele nagrywania mikrofonu, o których <laughs> rozmawialiśmy ten. I, bo i, trochę cię z ciszej słychać, wiesz? No Poprawiam. właśnie, i, i, i zacząłem teraz kręcić pokrętłami. Panowie, wielką mam przyjemność widzieć się wirtualnie. Z wami w wirtualnym studio. Aby w końcu uświetnić 2024 rok wielkim podsumowaniem według ankiety, w której głosowali słuchacze i słuchaczki najpodcastu. Bardzo dziękuję wszystkim za, za oddane głosy. Tradycyjnie będą segmenty. Będziemy rozmawiać o tym, jak układała się ta lista. Będą dział, będzie dział popkulturowy, będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło ciekawego. No i będziemy oczywiście też rozmawiać o naszych, naszych własnych topkach. Przyznam się, że moja topka się wielokrotnie zmieniała. Jak za każdym razem, jak sobie przypominałem, w co jednak jeszcze grałem i, i, i na przykład, uwierzcie lub nie, ale zupełnie zapomniałem, jak robiłem listę o, znaczy swoją własną listę o Space Marine 2. Dlatego, no, dlaczego? dlaczego? Dlatego, że było świetny gier, <śmiech> paradoksalnie. Ale yy, zaczniemy... Ja ostatnio mówiłeś, mhm. że właśnie to był słaby rok. Właśnie, bo to, bo to był słaby rok, ale w sumie yy, yy, jednak nawet, nawet kiedy nie ma aż tylu hitów, to w tak, na takiej krótkiej liście no zawsze się coś znajdzie. Zawsze jakiś tytuł y, gdzieś można wepchnąć, inny wypchnie i y, naprawdę musiałem bardzo bardzo y, jakby To nie jest trochę tak, że się. mamy wybiórczą pamięć i wiesz, to wszystko, co wychodziło w pierwszej połowie zeszłego roku, no to ja już też nie pamiętam. Jedyne, co to Prince of Persia, no bo to był taki głośny tytuł. Chyba jedyny dobry od Ubisoftu, jak zawsze gadamy, nie? Tak, <laughs> Za tak, zeszły tak, rok. tak, No ja bym Zatem... polemizował. Mhm. No, no ale wiem, to... ale to była Później... dobra grana. No. Tak. Znaczy, znaczy nie, no coś... ja... No, no nie, spoku, nie chodzi mi o to, tylko że to jedyna gra od Ubisoft, aha, Ubisoftu. Od Ubisoftu, dobra, tak, ja się tego trzymam, no bo no, auto tak, tak, mi się no to podobało, ja, ja, ja nie ukrywam to. tego, wiesz, ale ona miała dużo problemów, błędów i tak dalej, na starcie przynajmniej. No. Mhm. Ja, żeby nie zapomnieć i chyba zacznę robić sobie takie listy nie tylko do gier, zapisywałem sobie, po raz pierwszy zapisywałem sobie jakie w gry raz? w 2024 roku skończyłem. I, i, i... No ja też. I, i, I dlatego y, mogłem po prostu później sobie jeszcze właśnie wrócić, przeanalizować pewne rzeczy i y, no jednak ostatecznie zdecydowałem się na taką, a nie inną listę. Ale panowie, zawsze jest tak, że kiedy y, te y, tysiące, tysiące milionów ludzi oddaje głosy, to pojawiają się jakieś takie tytuły, o których nikt nigdy nie słyszał I, y, y, albo i źle, ja nigdy nie słyszałem. A wy może słyszeliście i to jest pierwsza taka, taka mini kategoria, to jest y, właśnie pierwsze słyszę i chciałem odczytać i jeśli dla was jakiś tytuł z tej listy jest jednak e, znajomy, to możemy się chwilkę za za zastanowić, co to jest y, i czy warto... Y, y, Wiesz, parafrazując sketch kabaretu Hrabi, to ja bym powiedział, ja słyszałem, tylko nie chciałem ci nic mówić. <laughs> Mój ulubiony, to jest, to jest najlepszy Świetny skacz um, Uwielbiam, uwielbiam ich. E, No to czytam tytuły Until in then e, on, e, Until then Nie myli z until dawn mhm. Little to jest taki big city. Chyba. Tak, ale w sensie y... Jest nawet co PlayStation Premium Mi mignęło, bo nawet mnie to ciekawiło Ale nic więcej nie powiem poza Estetyką japońskich kreskówek no no Właśnie nie wiem, czy to wygląda, jakby to było taki, nie wiem, dating sim slash, nie wiem, mhm. nie, chcę, nie chcę powiedzieć. Czy znamy, no. Wizualnowe, tak. Mhm. Znaczy ja podejrzałem sobie później zdjęcia, no nie? bo na przykład drugi tytuł jest Little Kitty Big City. I, i, oh. i, to nie jest, I to jest gra dla miłośników kotów. No ale to jest, nie no, to, ta gra to była na moim podsumowaniu aktywności xboxowych, chyba na pierwszym miejscu stary na podstawie, moja córka w to grała po prostu. No właśnie, tak ale ktoś, ktoś, ktoś, ktoś no, no parę osób o, te, o, tej, o tej grze wspomniało i, i jestem, no, no byłem ciekawy co to jest, obejrzałem krótki filmik. Ten. Little Big Adventure Twinsen Quest. A, remake. Znaczy, nawet nie remake, tylko reboot taki, co? Czy jak to nazwać? Remaster, przepraszam, tego słowa mi brakowało. No ja mam to na no, liście, ale nie zagrałem. No właśnie i to też, też zwrócił to, na to uwagę yy, yy, jeden z słuchaczy, nam to, że pierwowzór to, gra mojego, yy, to, to moja gra dzieciństwa. Remake różni się od oryginału fabularnie, ale dalej ma jego mocne cechy. Ja bawiłem się bardzo dobrze. Jest też dobre wprowadzenie dla dzieci do nieco trudniejszych gier. Umowna przemoc, świat jest dość serdeczny. Dla mnie cecha na plus. No, ja pamiętam w ogóle Little Big Adventure, bo to był, była. Brewery nie? dobrze pamiętam. Tak, kapitalna seria. Mój e, kolejny, tak. mhm, kolejny tytuł: Romancing Saga 2 Revenge of the Seven. No, słyszałem o tym. <laughs> nie chciałem ci nic mówić. <laughs> <laughs> nie chciałem się przyznać, że grasz jakiś dating simy. E, Fantasian Neo Dimension. Hmm. Totalna pustka. Grand Blue Fantasy Relink. No nie, no to, to ja to chciałem kupić, ale ostatecznie nie zagrałem, bo nie było dobrej promki. Ale A co, co to chciałem jest? Zagrać? To RPG japońskie, JRPG, taki z taką e, kreskówkową grafiką, wiesz. E, oczywiście 3D. E, I to zdaje mhm. się w ogóle była gra, która e, ten, ten relink wcześniej, jak, to jest jakby pierwsza inkarnacja tej gry w, na duże konsole, bo wcześniej zdaje się to funkcjonowało wyłącznie jako. Yy, nie Na telefony czy tablety, w każdym mhm. razie w wersji mobilnej. Przy czym inna gra, nie? jakby to te, jakby poprzednia część, jakby de facto. Nie? Mhm. Ale to nie, no to ja to chciałem kupić, tylko kurczę ta cena zawsze była, wiesz, w okolicach 200 i tak trochę szkoda mi było w ciemno wydać. Nie? Może teraz, mhm. jak będzie na jakiejś. Ale to też nawet nie chodzi o cenę, myślę, tylko finalnie chyba bardziej o wiesz, o, o no, brak czasu i jednak yy, zainteresowanie innymi tytułami. Mhm. Kingdom Two Crowns. Cisza. Thousand Times Resist. Albo 1000x Resist. Tak, słyszałem o tej grze. Ktoś ją porównywał do yy, Nir Automata i to też automatycznie mnie zainteresowało, ale nie jestem pewny, czy to, się, to chyba się ukazało wyłącznie na na, Steamie, na PC, jest, nie, tak, tak, tak, na Steamie. Nie wiem, czy to się ukazało na, na konsolę, a no. ale to też, też chciałem w to, zagrać. Też to no ja zagrać. Ja słyszałem, że to jest jakaś taka dosyć intrygująca gra i, i a, no nie wiem właśnie, czy, czy, czy ona, znaczy, czy ona dobry, dobre wrażenie robi, jak po prostu patrzy na zdjęcia, czy tam nie jest coś, co e, trzeba jakby odkryć dopiero zagłębiając się w ten tytuł, bo ona jest dosyć taka abstrakcyjna wizualnie. Ale to wiesz. jest ja, oprawa tak jak najbardziej anime, tak, tak, tak, tak. Kolejny tytuł na tej liście to jest Empire of Ants. No, tak. Grałem. I Grałeś? O. Grałem, mam to nawet na mojej liście. O, no to super, no, to wrócimy do tego tytułu. Chyba, że Możemy chcesz teraz wrócić. powiedzieć, bo, bo, bo, bo generalnie nie ma go na liście. Chyba, że jest u ciebie wysoko. Prześliczna bo... gra. Prze graficznie tak? prześliczna, taki cukiereczek na Unreal Engine 5. Wiesz, mhm. Wydany i też taki dość ciekawy ten, bo w ogóle ta gra jest... Adaptacją jakiejś takiej powieści, sagi o mrówkach, wiesz, którą jakiś gość napisał, nie pamiętam jak się nazywa, autor, wleciał mi teraz z głowy. Właśnie wiesz o przygodach, jak te mrówki tam się z jednego gniazda do drugiego wiesz, przechadzają i, i tak dalej. No, Ale bardzo ultrarealistyczną grafiką. Nie, z tego, tu, co to jest, co jest To jest RTS. To jest, to jest RTS taki. Ktoś powie, że na padzie się ciężko gra, ale, ale bardzo dobrze jest zrobione sterowanie. No i przede wszystkim ta gra jest bardzo taka nietuzinkowa, wiesz, w sensie, że no temat jest ciekawy dla mnie, był ciekawy, pięknie wygląda wizualnie, bardzo przyjemnie się w to gra. No te wszystkie biedroneczki, wiesz, tam robisz te super oddziały z Żuków, pokonujesz termity w tej kampanii, ten las cały się tam, bo tam jest tak, taka fabuła, że, że, że to gniazdo tych, tych naszych sióstr zostaje gdzieś tam zalane i, i my im tam troszeczkę pomagamy w ewakuacji, są, wiesz, są takie jakieś misje do takiej zbiorowej, jaźni się odwołujące, no, bardzo ciekawa bardzo, bardzo ciekawa gra, może i nawet ona by była wyżej u mnie na liście, tylko ja jej nie skończyłem finalnie bo, bo coś tam mnie oderwało, ale, ale grałem w to, jakaś przy końcu roku nawet w sumie mhm. także wiesz kolejny tytuł to, nie wiem czy, czy dobrze będę wymieniał. Wise X Nordics albo Is X Nordics też jakieś mhm. chyba anime albo, albo JRPG nie wiem dokładnie nie kojarzy w ogóle. Ślicznie wygląda. Myślę, że mogłaby być się spodobać już, bo, Znaczy, nie chcę porównywać jej wizualnie do Na przykład do Virgins of Mana, ale, ale gdzieś tak, tak się to jawi. To jest eee, chyba taki z... ten, przepraszam, japoński mm -hmm. RPK, nie? Eee, taka dosyć znana seria tak, widzę, że z trzeciej osoby postać biegnie, to nawet bym jak powiedział, że to jest. YS Spacja X, dwukropek Nordic. A, ja myślałem, że YS. To może mi się już pomyliło. Y, no tak, Y, y z S. Później okay, X, yes. dwukropek no. Nordix. Ja, ja, niestety tutaj kaleczę nie nazwę. Ja nie odzywam. Tak, tak. tak ale, ale, wygląda ciekawie, No dobra, bo ty myślisz YS, to że YS. Tak. ys. Y y y y Satisfactory. No to jest y budowanie fabryki i generalnie wydaje mi się, że widziałem, jak ktoś grał w tę grę bo to taki, chyba taki survivor ale zbudowanie fabryki tak jak ja to widzę ale ja się oczywiście mogę zupełnie nie znać więc może nie, nie dla mnie ale, ale ciekawy tytuł ARA History Untold Poczekaj, to coś mi kojarzy to jest to jest, to, to, to jest jakaś taka strategia czy to nie Microsoft to wydał? Tak, to Wydaje, strategowa. że to oni pokazywali na game conference w zeszłym roku, tak. tej, tej, na początku, tak, developer tak. conference. Strategia turowa. Tylko to e... chyba nie wyszło na konsolę niestety, nie? Tak, tylko jest na Windowsa. Tak. To ciekawe, że nie wyszło na konsolę, bo to jest strategia turowa w sumie, więc mogli no. to wydać. Tak Ładnie wygląda, nie? No wygląda trochę jak city builder właśnie taki, nie? Jak, jak, uh -huh. jak... Ale, ale szczerze to nie wiem, czy to właśnie, no prawdopodobnie też przez, przez różne okresy, więc pewnie ten e, strzał z cywilizacją jak najbardziej trafiony. I e, ostatni na tej krótkiej liście pierwsze słyszę, to jest mouth Washing. Jest takim komentarzem no, od lod roku. Ja słyszałem. To roku. jest świetny horror podobno. Teraz mm -hmm. wychodzi na konsolę, bo widziałem zapowiedź w PS Store, że taki mocny klimat, wiesz, rozbity statek gdzieś na planecie i dziwne interakcje, jakieś halucynogenne Tak, taki I psychologiczny bardzo horror. No, no, no. Warto zobaczyć trader jest bardzo dziwny. Ja sobie wrzuciłem do, do obserwowanych, żeby jak wyjdzie kupić. Mm -hmm. W się na plejaka. Tak. No i z tytułów jeszcze takich wartych wspomnienia, no to um, jest gra Neva, jest gra Batman, Batman Arkham Shadows VR, Metro Awakening, też to jest chyba gra VR, jeśli nie mylę. Jest gra 63 dni o powstaniu warszawskim, też ciekawa. No Słaby. jest tytuł, który, no właśnie trochę rozczarowałem, ale cały czas tam balans zmieniałem, poprawiałem i ja zamierzam do tej gry wrócić, jak już w końcu... Te pierwsze misje nie będą po prostu... No, takiej... Mnie od tej gry odrzuciła strasznie, strasznie wulgarne dialogi, do tego stopnia, że mam wrażenie, że to jednak było przegięcie. Jakby ta, oni tam po prostu klną jak, jak nie wiem jak, jak, jak jak dzisiejsza jakaś taka zdegenerowana młodzież, co jest dla mnie totalnie ahistoryczne. O jakiej grze mówicie? Sorry, bo się zawiesiłem. Coś 63 robiłem. dni, 63 days. Tak. Polska A nie, gra, tak w ogóle gra nie. naprawdę fajna. to. Okay. Ale właśnie tak jak już mówili, nie, że jest, jest tu, pierwsza to jest ta bariera właśnie tego, tego że możecie odrzucić e, no jednak brawurowy język, którym się posługują. No taki wiesz, taki młodzień. zupełnie niepasujący do, do tego, przynajmniej w tej polskiej wersji, nie wiem, ale może w angielskiej by to mniej raziło, ale mimo mm -hmm. wszystko uważam, że, tak. że to jednak było za, za tak. dużo. Nie? E, tactical Bridge Wizards. Ja tą grę mam na Wishliście i to jest gra, w którą po prostu chcę zagrać, ale czekam na dobry moment, czekam na dobrą promocję. To jest, to jest generalnie coś w stylu nie wiem, UFO Chimera Squad albo UFO hmm. Enemy Unknown, tylko właśnie z, z, z czarodziejami. <śmiech> I opód strzelania też, też używają magii. To wygląda fantastycznie. Naprawdę yy, yy, no, tylko to mnie powstrzymuje, że tłumaczę sobie to, że czekam na, na, na dobrą promocję. I jakaś się pojawiła mi już 20%, więc, więc jestem bliski jej zakupu. No ja zobaczyłem właśnie, ale szczerze według ciebie to jest fantastycznie, znaczy dla mnie to wygląda Ja bardzo graficznie. lubię... No tak, graficznie może nie... Ale ja po prostu uwielbiam tego typu gry, wiesz? Nawet no rozumiem, gameplay, Gameira... bo, bo graficznie to tak powiedziałbym tak. gra z mobilek. No to no, no ma taką grafikę, ale wiesz, pamiętasz, grałeś w Camera Squad, ten XCOM, gdzie też Nie. zamiast takich mm -hmm. rozbudowanych misji to po prostu ograniczało to się cudam? do tego, że to była taka bardziej logiczna gra, gdzie grałeś jak Wixkoma, ale wchodziłeś z pokoju do pokoju, i to niemal była zagadka logiczna: jak rozwiązać, jak pokonać tych przeciwników w taki sposób, żeby przeżyć i przejść do kolejnego pomieszczenia. A, A moim zdaniem i... powinien się zainteresować tym, Metal Slug Tactics, bo to w ogóle niezauważone wyszło listopada. Ale nie, no ja przecież grałem. nawet w sensie A, jeden tak. cykl przyszedłem, nie? To ja kupiłem to na premierze Metal e, e, Slug Tactics i to była taka gra, która mnie troszeczkę rozczarowała, bo, bo nie, chciałem, nie chciałem bry, rogalika. Nie? Chciałem taką grę, gdzie, e, gdzie nie będę w kółko musiał robić to samo na losowych takich bardzo podobnych mapach, tylko żeby to było... Znaczy, losowe mapy mi nie przeszkadzają, ale gdzieś... E, nie podoba mi się to, właśnie ta struktura rogalika, nie? Że, że nawet jak przejdziesz wszystko, to ci się resetuje i zaczyna od nowa. Wiadomo, że coś tam jest więcej i są fajne wyzwania, ale kurczę, no nie, chyba nie tego szkłem. No kumam. Still Wakes the Deep. Nie pojawia się oh. na liście. E, ciekawy horror Walking Sim. Bardzo mi się e, podoba. Przeszedłem na, na Cloudzie i na Cloudzie nie polecam, bo graficznie wtedy wygląda koszmarnie. Jak Alan Wake na deku, tak? Tak, jak Alan Wake na Steam deku, ale jak później widziałem, jak naprawdę ta gra wygląda, bo to jest chyba na Unreal Engine 5, tak no jest. to ona robi wrażenie. To jest zupełnie To no jest inna... super klimat, znaczy dla fanów Dead Space i The Thing to jest gra, którą warto zobaczyć. Tak, no. tak, tak, tak. I jest, jest okay. fajna dla, dla ludzi, którzy boją się bać, i już tutaj patrzę mhm. na ciebie, bo można ograniczyć właśnie tam te takie interakcje z tym, z tym czymś, co tam się pojawia i, i wtedy koncentrujesz się. I wtedy to jest taki walking sim nadal, tylko trochę mniej straszny. Znaczy taka nadal soma, straszny, ale trochę. mniej... Tak, tak, dokładnie. No i dwa tytuły e, ciekawe, bo jeden to jest gra Bernard, taka platformówka no, z no. elementami karcianki gry Kupi taktycznej, na robiona premiera. przez Michała tak, e, Kolegę po fachu z Formogatki. I to mi się podoba, bo Michał... E, tyle doświadczenia zebrał jako, jako taki deweloper i, i, i ma bardzo właśnie ciekawą perspektywę, to też dodaje jakby teraz, wiesz, ta, ta wiedza, którą ma też się przydaje później do, do, do, do spostrzegania pracy innych, indie deweloperów, innych gier, ile to jest wysiłku, praca, jak trudność się przede wszystkim przebić z grą, no. A poza tym no, to, jest, to, to jest sympatyczny, bardzo tytuł, warto się z nim zapoznać. A druga gra to jest gra Heading Out i też podobny przypadek, o. ale też już nie solo dewelopera, tylko jednak większego studia. Zdaje się chyba ta gra nie, nie odniosła jakiegoś dużego sukcesu, ale też pracował nad nią. Ja grałem wiesz, troszeczkę, bo to jest ja ciekawa to kupić. Tomek no, to taki, właśnie też nad nią Tak, pracował. ja nie wiem, jak to scharakteryzować. Taki street rod z wizual wedą? nie wiem, z jakimi no to jest elementami. taka gra drogi, gdzie się jedzie i słucha tak. się radia, no, można powiedzieć. Znaczy, ja szukałem swego czasu, yy, wiesz, ja szukałem swego czasu gry, która by była najbliżej znikającego punktu. Mhm. i No i to mi się gdzieś tam wyświetliło, ale w sumie... Zawsze no to ci, ta cena tak, była już. tam, powiedzmy te 7 dych, to też mi się nie chciało to kupować w ciemno. Zwłaszcza, że tam różne opinie jakby z tym... Ja miałem problem taki, że co hmm. hmm. na, na deku kiepsko chodziła i jak miałem deka, to hmm. po prostu nie chciałem tak. się grać w tym momencie. Ale to już tak komentarz jednego właśnie słuchaczy, który opisał, powiedział tak. Polska perełka roku dla fanów właśnie znikającego punktu. Oh. Swobodnego jeźdźca i hmm. Muscle Cars. Pewnie, że fabuły i hmm. Radowie audycje mogły być lepsze, ale i tak jest materiał do wielokrotnego przechodzenia, więc to jest to. No to wiesz. No. Ale to jest ja czy... chyba nawet. No nieważne. Ja się tylko powiedzieć, że to może być taka gra, którą odkrywa się trochę później, bo ja na przykład dopiero teraz odkryłem Citizen Slipper, siedzę i gram, a dwójeczka litrów wychodzi, jak to nagrywamy, nie? Ale ja się to troszeczkę odbiłem, bo ja myślałem, że to jest w ogóle trochę jak. jak, jak... Myślałem, że to będzie jak Tarzis, że to będzie taka gra Aha. trochę planszowa i tak dalej. A to jest I ona RPG. Tak, i ona mnie trochę przytłoczyła na początku, bo wszystko, wszystko się wydaje być idealne dla mnie. To jest ciężki tutorial, w sensie ciężko tak. zrozumieć, o co chodziło. O to, no, właśnie, jest przy... no właśnie, no właśnie. To, to prawdopodobnie odbiło się od tutorialu, bo ta gra była dodana, zdaje się, w, w Empiku, w jakimś tam w jakimś rozdaniu I, i, i, albo w jakiejś innej sytuacji. Dlatego e, wiem, że nie musiałem wydawać pieniędzy i dlatego nie miałem takiej motywacji, że skoro zapłaciłem, to muszę zagrać i, i, i, i dlatego się pewnie tak łatwiej odbiłem. No i to panowie, no to jest... Odbierz, tak. To jest ta lista. I teraz przedstawię top 30. Niestety oh. na tym top 30 nie znalazły się takie tytuły jak EA Sports FC 25. I tutaj pewnie i już pewnie jesteś smutny z tego powodu. Nie, bo u mnie się też nie znalazło. No. Aha, no to dobrze, ty się zgadzasz. Nie znalazła się taka gra jak Alone in the Dark, a była blisko. No ale to ona ch chyba słusznie się nie znalazła. Nie znalazł się taki rodzynek jak UFO 50, czyli UFO 50, czyli taka, taki taki zestaw bardzo sympatyczny gier indyków, który wielu przywiódł na myśl te czasy, kiedy kupowało się Cardiży do Pegasusa, na przykład 50 w jednym. I, i tylko, że jaka tutaj faktycznie te, te 50 gier jest różnorodne i, na, i nad każdą się napracowano. No, no i nie ma to, jest jestem trochę smutny, bo to też jest gara na moim celowniku i gdyby była pewnie wyżej, albo znalazła się w ogóle na liście, to, to bym chętniej po nią sięgnął. To jest Banisher's Ghost of New Eden. I to jest też bardzo fajna gra. Ja chciałem to kupić, tego, ale jak obejrzałem recenzję, to tam takie strasznie drewniane to było. A to jest one. ta gra Don't Noda, tak? Czy, ja to jest? Tak, tak, tak. tak. Focus Entertainment okay. wydaje, więc prawdopodobnie tak. To było No2. No dobrze, panowie. No to teraz mam przyjemność w końcu oficjalnie otworzyć top 30 listę, według naszych słuchaczy. Miejsce 30. Steam World Heist 2. Miejsce 29 Senua's Saga Hellblade 2. To Juliusz pewnie, pewnie ty no, byś słusznie, wyżej, ja bym dał. powiedział, że słusznie. U mnie się to nie znalazło w 20, więc jak jest na 29, to okej, okay, no, ja być ja może ja bym to jeszcze niżej go. dał, bo mm -hmm. dla mnie to było mega rozczarowanie w stosunku wiesz, do, do, do pierwszej części. Na pierwsza część tak. to była genialna gra. To, mi się A podobała... druga część to znaczy, tak jak mówię, się rozczarowałem się gameplayem, ale prezentacja była niesamowita, w sensie to, co zrobili pod kątem warstwy audiowizualnej oczywiście, ale ja w ogóle zapomniałem o tej grze, jak przeszedłem, w sensie, ale oni, później praktycznie. No. Mhm. no tak, nie, masz rację, że to jest gra do zapomnienia, dlatego, że oni odwrócili się od tego, co spra sprawiło, że pierwsza część była wyjątkowa i oni tutaj po prostu postawili na to, żeby zrobić a grafikę, dwa żeby to nie wiem żeby ta bohaterka była taka ciekawsza, ale z jednocześnie nie sprawili, że ona była mniej ciekawa, bo Ty. nagle te głosy przestały mieć znaczenie. Nagle nie mówiło się o tym, że te głosy były, zaczęły być takim dodatkiem, jakąś supermocą mhm. i ona nagle staje się jakimś takim y, żeńskim godoworem z jakąś misją, a nie Czymś, co wcześniej się wydawało być na pograniczu, wiesz, snu, ja, wyjaźni takiej, wiesz, że to wszystko mogło być w głowie. I była mhm. też bardzo interesująca ta podróż. Nie? I ta podróż tutaj, moim zdaniem, może ładnie wygląda, ale ja próbowałem w tę grę grać i niestety to jest nawet. Puste, stary. Tam, ta, ta opowieść jest ta. pusta, jak tam, tam nie ma nic, wiesz. W, gdzie w tym, w tym pierwszym Halbejdzie, tak jak mówisz, to, to była yy, z jednej strony osoba, która gdzieś tam jest chora psychicznie, coś tam doświadczyła, my tak naprawdę poznajemy tą rzeczywistość, re, rzeczywistość, rekonstruujemy z tych jej strzępów wspomnień przemieszanych z rzeczywistością, przemieszanych z jej projekcjami, do tego jeszcze to wszystko jest zanurzone w takiej aurze jakiejś mitycznej czy mitologicznej w zasadzie opowieści o zejściu do samego piekła po duszę swojego ukochanego i tak dalej, i tak dalej. No wiesz, to mega pojemne tak. i kulturowo, znaczeniowo i, i pod każdym względem, a do tego genialnie opowiedziane w, w absolutnie mistrzowski sposób, wiesz, operowanie, bo oni nie mieli budżetu w pierwszej części takiego, jaki pewnie by chcieli, więc y, tam było dużo rzeczy nagranych po prostu z żywymi aktorami, które były później wplecione jako jakieś tam projekcje. Na te... No to absolutnie... Absolutne, no tak, to kapitalnie, no. absolutne no, mistrzostwo, tak? Natomiast druga część no, to jest po prostu, wiesz, no tam ani ta fabuła nie jest interesująca, ani ta postać straciła cały ten swój... Zamieniła się właśnie, tak jak Damian już zamieniła się w jakiegoś badasa, którym, wiesz, tak, tak naprawdę... Nikt tego nie chciał, jakby jeszcze, nikt... Wiesz, jakby jeszcze to zrobili na zasadzie, przenieśli to, zamienili tą grę po prostu w Godowora w cudzysłowie, tak? Czyli takiego, ta, taką powiedzmy Microsoftową wersję War'a z bardziej taką realistyczną opowieścią, tak? Czy, czy, tak, tak to nazwijmy. I, I dodali do tego jakiś sensowny gameplay, yy, wiesz, no, te, tej walki i tak dalej. No to wiadomo, to, by było, to nie byłoby powtórzenie tej pierwszej gry, ale przynajmniej gameplayowo, przynajmniej jako gra akcji to by się sprawdziła, tak? Ani to nie jest gra akcji, ani to nie jest, wiesz, no tak. tylko tyle, że po prostu pre prezentacja niesamowitych możliwości Unreal Engine 5. No i tyle. Mm -hmm. No to na pewno cię ucieszy już, że ta gra nie jest wyżej niż indyka, która jest na 28 miejscu. No I, tak, no to i, Indyka indy jest na mojej liście i na tak. pewno nie jest tak nisko, nisko. jak tutaj. <laughs> indyka, ja polecam y, odcinek, w którym rozmawiamy o Indyce, bo myślę, że tutaj, genialna y, gra, tak, pod, to pod jest, każdym względem. No Dużo fajnych pytań stawia, nie? O siła i siła i właśnie rozmowy z Juliuszem, bo ja, ja zupełnie y, podchodziłem do tej gry inaczej, ale po rozmowie właśnie też, też zacząłem też na nią inaczej patrzeć. To jest, to jest siła dyskusji, to jest właśnie Naj, najważniejsze w, w dyskursie. Pamiętajcie, że można ja bym się Ja mnóstwo różnić. pytań twórcom zagra, zadać, ale, ale nigdy ich nie zadam, bo nie chcę mi się pisać maila. Y, ale kto wie, może kiedyś je sformułuję, bo, bo jestem znaczy, bardzo... Wiesz, jak zrobił indykę 2 i się okaże, że po prostu ta zakonnica jest jakąś superwoman, potrafi latać <laughs> i przestawia te wszystkie tak, bloki tak. już siłą myśli. No... A to tak, ale tam też jest bardzo ciekawe zakończenie. Mi się wydaje, znaczy, ale to wydaje zakończenie mi się, że 20. Jest dużo, 20 to jest ósme, tak? Tak. No to, to skandalicznie nisko. To naprawdę nie popisali się nasi słuchacze. Tak, tak, tak. tak, tak. I delikatnie więcej głosów uzyskała gra Nobody Wants to Die. No, I to jest chyba jakaś też czekaj, jakaś autosugestia. Znaczy, mi się wydaje, że nawet wysoko, bo ja, ja, ja doszedłem do wniosku, że im dłużej o tej się grze myśli albo się rozmawia, to faktycznie wychodzi to, bo nawet jak rozmawiałem z Mateuszem w poprzednim odcinku, mhm. no, że to jest piękna gra, fenomenalnie wygląda, ale ona Między taką taką grą przygodową, a walking simulatorem, czy nawet w ogóle jakąś taką, yy, czy nawet Invincible, to jest tylko tak, jest tylko krok dalej, tak, że ona ci daje taką ułudę, ale mi się bardzo ten świat podoba. No ten właśnie ten to jest pomysł na, że... Wiesz, że... Tak jak mówisz, tak, przepraszam, że tak się, mm -hmm. się wbije w słowa, Nie, nie, wiesz, o to chodzi. Poza, to wiesz, poza, poza, poza tą warstwą audiowizualną, która jest no niesamowita, to co oni pokazali nawet na konsolach bieżącej generacji, to zrywa kaski z łbów, że tak się wyraża. Ale wiesz, co, historia jest bardzo mm -hmm. fajna, bo ona się składa z kilku warstw. Ja, ja powiem, że za pierwszym razem nie do końca wiedziałem, jaki był główny motyw i o co tam tak naprawdę chodziło, dopiero potem za drugim razem skapowałem się. A ona czerpie garściami wie, z nieśmiertelności na zamówienie, Roberta Szekleja, chociażby daleko nie szukając, czy nieśmiertelność człowieka jako temat przewodni. No I tam ja tak. ujęło. Ja, ja tam widziałem właśnie. te nawiązania do modyfikalnego węgla, że jak Też. masz... jesteś obrzydliwie bogaty, mm. tak czy to, to jesteś, jesteś tym centarianem, czy jak to się tak mówiło, tak, że po prostu stać się na to, żeby. Matuzaleni. Tak. tak, matuzaleni, przepraszam. Tak, i że Macie. stać o, się o, oni na to, żeby, nazywali, tak. żeby tak. sobie po prostu nie tylko bawić się w te. Już zupełnie jak się nazywały te, nie wiem, czy krążki, te. te pff, Bdziesz, Stosy, wiel... o to ci chodzi. Tak, tak. Że, kort, one kort. były ważne. Taki, taki miliarder może mieć tego mnóstwo, tylko zmienia ciała jak rękawiczki. Oczywiście, no. znaczy, wiesz ja, ja, ja po prostu żałuję przez to, że ta grant to była pierwsza granowego studia i gdyby ona się po prostu lepiej sprzedała, no to wiadomo, że dostalibyśmy jakąś kolejną superprodukcję. Tak, jak, tak. a... Szkoda, że nie poczekali, ale to tak jest niestety, że każdy miesiąc już takiego studia kosztuje i jeśli nie mają planu, co robimy dalej, kolejnego tytułu, no to faktycznie, no nie? To, to się rozwiązuje. Ja wracam z wykonane. I, i, i tak. no. Ale na 26. miejscu jest gra, która wiem już, że w pewnym momencie cię bardzo urzekła. To jest Pacific, Pacific Drive. Mhm. I to jest gra, którą też chcę sobie kupić, bo będzie w promocji właśnie, iż teraz mam dobry komputer, ona teraz na tym komputerze pójdzie, bo słyszałem, że na Steam Decku tak średnio. Mhm. No na PlayStation średnio chodziło. Chodzi. Okay. Nie, chyba na PlayStation Pro już nie, bo tam jest, zdaje się, klatkaż i tam chyba nie ma żadnego o, patcha, ale to automatycznie wszystko przyspieszyło, bo jak ją uruchamiałem ostatnio, to to sprawdzę. To chodzi dużo dużo płynniej niż, w sensie widać, że tam te rejestry doskoczyły do... Ale nie, nie, szczerze też nie wiem, bo nie sprawdzałem, wiesz, w żadnych... Ale mnie tak raz męczyła, wiesz, ja, ja chciałem strasznie ją polubić, ale po dziesiątej po zmianie opon i klepania z drzaków i tego wszystkiego mi się odechciało, tak no, Ale tam jest jakiś koniec, w sensie, tę grę można przejść? Czy to no jest no tak, tak że... No Aha, się, no to... Znaczy nie wiem jak ona się kończy, ale, ale bo ja gdzieś tam do połowy doszedłem. Się to się odrzuciło? Że... Czy to nie jest taki Nie, survival, nie mnie. Był Uważam, był... że Uważam, że być może ta gra byłaby jeszcze wyżej u mnie na liście niż, niż jest. Na razie nie powiem gdzie jest, ale na pewno jest w pierwszej dwudziestce. Natomiast, natomiast finalnie po prostu jej nie skończyłem, więc też na tej liście wiesz, wrzucałem te gry e, bliżej końca, te których jednak nie przeszedłem. Ale sam klimat, atmosfera, pomysł, muzyka i tak dalej, to mm. bardzo we mnie rezonowało i, i uważam, że ta gra była pod wieloma względami genialna. Więc, tak. e, więc zdecydowanie wiesz, no 27, tak? Miejsce. Trochę za nisko, moim zdaniem. To znaczy zastanawiam się, co tam będzie na tych wyższych miejscach. <laughs> bo, bo jak tak Jedna, mi wybadają, Jeden z komentarzy tak. naszych, naszych słuchaczy yy, wygląda tak. Udany stoker po amerykańsku z, kanci z kanciastym kombiakiem w centrum. Praktycznie brak walki, ale za to rozwinięty do bólu crafting, eksploracja, zbieractwo. Następ podkręcony przez muzykę roku. Świetna w garażu podczas żmudnego naprawiania w, w samochodu. W realu też, to co chodzi? Nie, no, o muzykę. no tak, no to jest, wiesz, no, słuchaj, no, jakby cały klimat, wiesz, jeżdżenia po tej strefie, później aktywowania tych punktów, i później jak się nagle pojawia, wiesz, otwiera ten, ta brama, nie, jednocześnie ta pogoda się załamuje, robi się coraz gorzej, to napięcie stopniowo, wiesz, i, i przecież misje, które pamiętam, trzy razy, jedną misję podchodziłem, i w końcu za trzecim razem streamując w ogóle obraz z PlayStation na, jeszcze wtedy na roga, jeszcze z jakimiś dziwnymi czasami dropami mm -hmm. klatek i tak dalej, wiesz, w ogóle światło dniami się odbijało w tym wyświetlaczu, ledwo wszystko było widać i to była taka trzecia próba, ja sobie powiedziałem, nie, no jak już tej nie przejdę, to się odbijam, od tej gry nie będę w to grał i przeszedłem tą misję, też gdzieś jadąc po tych drzewach, ten samochód cały rozwalony, na czerwono, wszystko odpadło, drzwi, wszystko, wiesz, no także wiesz, to klimat no to jest. To mi trochę przypomina, jak, jak, nie wiem, bo ale Rafale, przeszedłeś Death Stranding, tak? O, tak, Przeszedł, oczywiście. Tak. To pamiętasz to takie momenty, że się po prostu w tych zaspach kroczy i to pod górę. I jakie to jest mm -hmm. y też takie, że, że tu ci rzeczy spadają, bo tak zastanawiasz się, czy to, czy to nie czy zrobić tak. I na, naprawdę doceniam takie gry, w których czasami rzeczy, które się wydają nudne albo jakieś takie monotonne, Yy, yy, potrafię wciągnąć, ale ja nie mówię, to że to jest... dobre porównanie, jest, tak, ja pamiętam, tak. że spędziłem masę czasu zawsze układając paczki tam u tego, wiesz, sama, żeby ten balans był w porządku i to, to chodzenie, balansowanie tak. po tych graniach. A później jak tak, w tak, tych tak. zaspach, tam ci gdzieś pojawiają się zaraz te, te anomalie, te, te, te ręce, ta smoła, no to jest, to było kapitalne ja yy, dlatego właśnie doszedłem do wniosku, że, że Kojima może robić takie gry i nikt mu nie powie, że co ty tutaj odwalasz, kto to kupi taką grę? Tylko on robi, i okazuje się, że ludzie chcą w to grać. I to jest, i to jest interesujące. I dlatego ja bardzo czekam na On The Beach, ale to już. To no o ja tym też. rozmawialiśmy wcześniej. Yes. To było miejsce 26. Miejsce 25. Animal Well. Ja jeszcze nie grałem. No, skończyłem tą grę. Fenomenalna gra. Uważam. Czyli tak. ja widzę, że yy, moja dwudziestka jest na odwrót yy, niż, niż grać z tego, co czytasz, bo, bo ta ja gra myśli, jest na mojej liście i jest dość wysoko, mogę powiedzieć, ale nie ja powiem myśli, jeszcze że... na, na którym miejscu, ale, ale uważam, że to jest... Wyśmienić Pamiętaj, że dziś. to jest liczba, y, y, lista słuchaczy zmieni i jakiś wpływ pewnie i nasze recenzje i moje, i, i, i naszych gości miały, no nie, bo, bo jest na pewno na liście taka gra, o której ty, y, jak, jak usłyszysz, że jest, jak, że jest tak wysoko, to będziesz się opał za, za głowę, no ale to jeszcze poczekamy. Miejsce 24. Hmm. Call of Duty Black Ops 6. No, to Trochę to wysoko i po, wielki powrót tak naprawdę Call of Duty do, do rankingu, bo hmm. wydaje mi się, że przez ostatnie lata no nie było za, za lekko tej serii. Wydaje mi się, że ostatni raz chyba Vanguard gdzieś tam się jeszcze nas znalazł, chociaż szczerze mówiąc to nie, nie, nie pamiętam, nie? Jak, jak daleko miałbym sięgać, ale szczerze, nie wiem, nie oceniałbym tu multi, bo multi to jest jakby osobna kategoria, ale jeśli chodzi o kampanię, to naprawdę ja się w tym Call of Duty Black Ops 6 bardzo dobrze bawiłem i znowu te rzeczy, które się innym nie podobały, czyli na przykład te takie paranormalne motywy jak nie kontrol. Tak. To, to ja uważam, że były męczące, dlatego że one sprawiały, że nagle ze szalanki taktycznej szliśmy, nie wiem, w kierunku, może nawet Duma, takiego, wiesz, tego z, z tych nowych, nie 2016 czy coś w tym stylu, ale no, czasami trzeba coś do tej formuły wprowadzić nowego, trzeba y coś, y coś odświeżającego, i wiadomo, nie każdemu się to podoba, a kad mi to siadło i to jest to. Miejsce 23, no to jest akurat coś, Ja, ja co tylko jest... dodam, że ja, A, ja już wyrosłem z Call of Duty po prostu, wiesz. Mm -hmm. No przydałoby się, żeby, żeby Call of Duty na przykład w jakiejś tam części wróciło znowu do, do II wojny światowej, bo moim zdaniem było świetne. że Black Ops tak naprawdę zyskały renomy, ale Black Opsy od paru edycji miały dosyć niezłą fabułę i taką właśnie tak. dla graczy jak ja, którzy chcą przeżyć Przygoda la Hollywood, a zwykłe Call of Duty jakoś mi tak nie do końca się podobało to, w którą stronę to poszło. No ale zobaczymy, mm -hmm. jak dalej z Battlefieldem, nie? No ja ostatnio jestem w klimatach szpiegowskich, bo w końcu no. zacząłem czytać, czytać Rok Szarańczyk, który tak polecałeś. No, jak? Jest no na razie jestem to. na początku, ale ja niedawno, dosłownie nie parę dni temu, no trochę więcej niż parę, no kilka dni temu, przeszedłem z Spycraft The Great Game. A I to słysza, jest gra, dużo. tak, to jest 96 rok, więc ta gra niedługo by miała 30 lat, ale wiecie, no ona jest zrobiona bo to jest full motion video tak naprawdę, nie? Mhm. I, I taka gra trochę przeglądarkowa, przeglądamy jakieś dokumenty, oglądamy jakieś, jakieś filmy, rozmawiamy z ludźmi, ale to wszystko jest na takiej zasadzie, wiecie, że, że to jest jakby na poważnie. Tam są zaangażowani, tam były dyrektor CIA, były wysoko postawiony agent KGB. I naprawdę fajny jest ten klimat, bo nawet bo jeden ma tam większą rolę, drugi ma jakąś mniejszą, bo się pojawiają, nie? Jako taki kamiał. Ale klimat jest naprawdę fajny. I teraz jak czytam tą książkę i wcześniej, nie wiem, chociaż akurat to nie jest szpiegowska, ale jest taki mocny klimat. Nie wiem, Dzień Szakala serial. Bardzo polecam. Kapitalny. Już okay. tyle razy o nim wspominałem. Ostatnio też na, na Starym Graczu, więc no e nie, nim nie, będę <śmiech> nie będę tutaj znowu y czas poświęcać, ale, ale uważam, że, że dobrze podany klimaty szpiegowskie, nie jak ja czekam ten na twoją polski twoją opinię autor, o... który po prostu... <grych> no, ale to ja czekam tak. na twoją opinię o tym roku szarańcze, jak dojdziesz do pewnego twistu. To... No ja wiem, to... ja wiem, właśnie dlatego trochę, trochę znaczy nie, nie, że wiem, czego się spodziewa, ale właśnie wiem, że mam się czegoś spodziewać I, i, i, i mam nadzieję, że tego dojdę, a nie, że odrzuci mnie książka. No ale miejsce 23 to jest miejsce bardzo ciekawe, bo jest, zdawałoby się wysoko jak na grę, która no, była tak kontrowersyjna. Star Wars Outlaws. Wow, nisko, nie? Ja wiem. Nisko? Chociaż za te wszystkie wady... Ja bym trochę wyżej, ja się dobrze bawiłem, tak, po, tak naprawdę. Przeszedłem... Znaczy, ja nie koniec. mam nic do, do, do klimatu, do świata, do bohaterki, bo to wiadomo, to są standardy takie tylko, tylko, i to świetnie wiesz, się i tak, dalej. tak, no nie, że, że odpalasz jakąś bombę i to jak, jak taka, taki kapiszczon, nie? Że granata, to... Tylko to teraz mocno podobno. Dużo pozmieniali, więc ja bym wrócił, zobaczył sobie na PS no, Pro też. dlatego ja nie mogę się doczekać, aż będzie premiera Shadows, bo wtedy yy, wykupię poleceną przez Jusza usługę, ten Ubisoft Connect Plus, chyba tak się nazywa, który daje możliwość mhm. Zagrania w te gry w dniu premiery. A, I wtedy okay. też zahaczał no. Star Wars Outlost. I, i, i, I przekona się, bo ludzie wracają do tej gry. No, tam są. Rzeczy, tak, by które the way mogą mogę so jak... że jedziesz, wiesz, tym spiderem. Tak, słyszałem właśnie w jednym. Tam jest fajny, no. i, I ten spider, wiesz, może jak zapieprzać z taką prędkością, ale nagle pojawia się nie wiem. Czy jakiś, czy jakiś ten krzaczek, czy jakiś kamyczek i po prostu wjeżdżasz w niego i wylatujesz jak z... z ale wiesz co, tam są fajne momenty. Jak jest jesteś na robicie i dokujesz w stacji imperialnej i to wszystko tak płynnie przechodzi, zaczyna się taka przygoda epicka rodem z Gryznych Wojen, to, to jest okej, okay, no. No to tak, to nie, tak nie, ja mówię, no. że, że, że, że dobrze, że jest na liście, aczkolwiek jeśli uważacie, że nie jest wysoko, no to okej, okay, nie, bo, bo jeszcze znajdzie się na innej liście, ale to nie chcę... Nie, tak no ja się zgadzam. Zjadzić. Ja uważam, że to, że jest poza dwudziestką, to bardzo dobrze. To jest Słaba gra, Aha. generalnie. Mi to nie przeszkadza zupełnie, no wiesz. Dobra, miejsce 22. Lorelei and the Laser Eyes. O, tak nisko? Tu się nie zgadzam, no come on. Nie, to też jest, uważam, jakaś pomroczność zbiorowa. Co ty mówisz, jak grałeś to w ogóle? Nie, nie grałem i się wypowiadam. No do grałem, no. Ja ostatnio przyszedłem ich pierwszą grę, tą Sayonara Wild Hearts. Uważam, że jakiś dziwny, trip i kosmos i mi się nie podobało. I się jak okazuje, to oni zrobili tą Lorelei. No mi się to podoba, ja zacząłem grać. A to nie z... po prostu, polskiego prawie... studia? To nie Polacy robili tą grę? Nie, to jest właśnie ekipa, nie pamiętam jak się nazywają, na S jakoś, Simgo, Simogo, anyway, Simogo. Anyway, Anapurna to wydała Interactive, co od razu zwróciło moją uwagę oczywiście. Ja się bawię dobrze, fajne zagadki, fajny klimat, trochę w tym takiego linczo, nie wiem czego, bym to przez coś przełamał, ale jest taki klimat niesamowity, trochę może i nawet z remedii coś, ale ja się bawię super, zagadki fajne i klimat i oprawa i to wszystko, wow, nie? O, ciekawe. No, okej. Okay. A ty nie? Mies... No, bo... Znaczy, wiesz co, no zagrałem, po, po, pograłem w te zagadki i tak Pomyślałem, nie wiem, czym się ludzie podniecają. z no, no, wiesz, ale na dłuższą metę, wiesz, jakby jeżeli nazywamy takie gry, wiesz, bo niektórzy też to no, nazywali, że to jest gra roku i tak dalej, no to mam wrażenie, że naprawdę coś niedobrego się dzieje z tą branżą. <śmiech> Miejsce 21. The Rise of the Golden Idol. I to jest gra, którą ja mogę polecić. Wreszcie coś na tej liście takiego, co... Oczywiście nie jest na mojej liście tych to jest cisłej top, ale to jest to jest sequel do gry The Case of the Golden Eye, o której już mówiłem. To jest to co mówiłeś, ta przygodówka taka, co ostatnio ta. Czy znaczy To jest gra logiczna, w której po prostu rekonstruujesz wydarzenie mhm. na zasadzie takiej, że po prostu wpisujesz brakujące słowa w, w, w taką notatkę, nie? I mhm. naprawdę y, widać, widać usprawnienia między oryginalną grą a tom, widać też nowe pomysły, i, i, I szczerze mówiąc, yy, bawię się przednio, gra jest, yy, jak ktoś ma abonament Netflixa, za darmo na iPadzie można pograć i, i, i no, no to jest coś, co AKT lubię. I niedawno też słyszałem o jakiejś takiej innej że tylko kurczę, zapomniałem tytułu, ale może, jak wam powiem, to wy będziecie kojarzyć, że jest taka gra, w której próbuje się ustalić, jakieś takie drzewo genealogiczne, jakiejś zależności, kto jest spadkobiercą czego, jakieś fortuny i robi się to na razie właśnie rekonstruowanie jakichś jakich notatek, jakichś informacji e, w wyszukiwarkach takich. No, ja bym to porównał do, do czegoś, co sam Barlow tworzy, ale chyba bez tego elementu full motion video. I, i to jest też ciekawy. No temat. ja nie wiem, czy mnie ta forma jednak by nie, no, dłuższą na dłuższą metę nie zmęczyła, wiesz? Mm -hmm, ale to, mm -hmm. to ja. No, rozumiem. Dobra, czyli mamy zamkniętą Y, y, y, trzecią dziesiątkę tak. i y, y, chciałem wspomnieć o dwóch grach czyli taki, taka przerwa mm -hmm. y, y, y, jeśli chodzi o, o, o, o zasady tego plebiscytu to wiele lat temu ustaliliśmy, że, że mastery raczej się nie znajdą bo remastery to są taką y, prostą formą y, tak naprawdę jakby sprzedania znowu tej samej gry tylko lekko poprawiając. Z remake'ami jest inaczej. Zależnie od tego, jaki jest poziom e, tak naprawdę tego remake'u, ile, czy na przykład, czy gra została właściwie od podstaw zrobiona od nowa, tak jak na przykład, nie wiem, seria Resident Evil i tak było właśnie z, z dwójką, z trójką, czy nawet chyba czwórką, że te gry po prostu były zrobione od, od podstaw że też one łączyły się tylko gdzieś jakoś fabularnie jak, jak, no, no wiadomo o tym, tym, tym uniwersum z tymi oryginalnymi grami, ale to były całkiem nowe gry więc takie remake traktuję jako osobne gry, jeśli one się znajdują na liście, to tak, mogą, mogą tam być, ale są też gry, które o których warto wspomnieć, ale specjalnie nie, nie, nie, nie ma dla nich miejsca na liście i to są właśnie te remake'i, remastery 2024 roku ja kilka wypisałem, ale oczywiście, jeśli macie jakieś swoje propozycje, to bardzo chętnie o nich usłyszę. Ale jedną z takich gier jest Until Dawn, który na pierwszy rzut oka wygląda jak oryginalna gra, no ale okazuje się, że ten remake no jest takim remasterem, ale po pozwala na przykład, nie wiem, na bardziej swobodne korzystanie z kamery, tak, że to można z każdej mhm. perspektywy już teraz ten, ten świat oglądać, e więc inaczej się trochę przeżywa e to. Coś, co. E jest, jest bardzo ciekawe, bo wtedy y, już pewnie się zgodzi, że nie, no tutaj y, odpada ta kwestia tego reżysera, który ustala jakie ujęcie jest, nie? Bo to już była taka gra, ta pierwsza część, gdzie teoretycznie ten reżyser, y, znaczy, że ta kamera mogła być uwolniona, ale wtedy tego nie robiono. Tutaj, y, tutaj jest ta swoboda, więc, ale gra w, w, w rdzeniu Tylko jest taka sama. W, w, zwróć uwagę, że są niektóre momenty, gdzie ta kamera w ogóle nie jest uwolniona, tak jakby niekonsekwentnie jest trochę to zrobione, Aha. szczególnie w tym domu, gdzie są ci bohaterowie. Oni dodali tam nowe zakończenie, bo prawdopodobnie sequel powstanie, no bo film wychodzi teraz w tym roku Until Dawn i oni po to tą markę tak naprawdę skrzeszyli, no bo to jest mhm. to remake marki z 2015, tak dobrze mówię? Eee, tak. tak, tak, no już bo ona była z PlayStation 4, nie? O ile się nie mylę. Tak, to no był taki jeden tak. z takich startowych hitów na w tak. pierwsza gra, nie? Tak. A, ja się zastanawiałem po co, ale już potem jak skojarzyłem, że powstaje film, to oni chcą z tego zrobić jakieś IP mocniejsze, no to po to mhm. to zrobili, no. Persona 3 Reloaded, no świetna gra, ale też chyba nie jest tutaj, nie zrobiono tyle, ile wymagano, żeby ta gra była traktowana jako, jako coś nowego, jak osobny byt. Ja nie e... wiem, ja chyba o tym mówiłem, ale z, z Personą 3 ja miałem ten problem, że jakby cała ta koncepcja że ci bohaterowie sobie strzelają, żeby mhm. aktywować jakieś tam swoje moce, jakoś generalnie mnie odrzucała, wiesz, i, i to był dla mnie taki, ja próbował, no, myślę, że gdyby nie to, myślę, że gdyby inaczej jakoś te, mhm. e, jakaś była inna forma, wiesz, tego tak, e, tak, tak, odpalania tych, tych zdolności, to myślę, żebym w długie godziny spędził w tej grze, a tak to po prostu dla mnie to było coś, co... Zaczy, jedno, prostu... 20 lat temu to mogło, mogło nie tak mogło tak nie razić. Nie? No dzisiaj, No właśnie, dzisiaj to jest inaczej. Shin Megami Tensei 5 Vengeance. dana w 20, 20, 2024 roku. No nie właściwie maja. jest remasterem. Nie, nie, nie ona się wyszła... Ta Vengeance Edition wyszła w 2024, bo oryginalnie tak. Shin Megami Tensei 5 wyszło na Switcha chyba rok wcześniej. W lutym, jakoś na początku 2023. No jeszcze wcześniej ta wersja po prostu, nie? Że Megami Intense 5 wyszła. To jest w ogóle gra, która nie. Nie, to nie ma... jest. Nie, nie, to wydaje mi się, że nie. Wydaje no to mi się, nie, że... 2021 rok o to mi chodzi, że, że nie, że w 2023 roku, tylko w 2021 roku wyszła Shin na Megami Switcha. Tensei 5 i Vengeance to jest ta nowa wersja, która wyszła w 2024 roku. Tak. Tak, na no wyszło, mi się tak. wydaje, mi się wydawało, że Shin Megami Tensei 5 no może i masz rację, ale ja, by, ja bym dał sobie i pewnie już bym nie miał ręki, dał sobie albo głowy, dał sobie głowę ucięć, że to wyszło ale rzeczywiście 2021 listopad. Eee, to zobacz jak ten czas leci bo ja pamiętam jak to Rafał wrzucał na któreś swoje podsumowanie wiesz, w, chyba właśnie tego 2021 roku ale bym dał sobie głowę ucięć że, że to wyszło w zeszłym e, w 2023 mm -hmm. e, natomiast ja, ja grałem w tą Vengeance Edition na Switchu akurat e, i mi się bardzo ta gra podobała i spędziłem w niej też jakieś 40 godzin 30, strasznie dużo tylko, że później już, już mi się trochę przejadło, nie? ale generalnie ja użyłem takiego sformułowania, że dla mnie to był, wiesz, tak jak ja lubię JRPG i tak samo lubię te klasyczne Icewind Dale i tak dalej, Baldursy, to, to dla mnie to był taki, no tak jak Icewind Dale jest taką powiedzmy bardziej lightową w sensie fabularnym wersją Baldura, czyli bardziej nastawioną na akcję, budowanie drużyny, tak naprawdę tam się tworzyła tą drużyna nowa od początku, tak, od zera, mhm. od, od początku gry się nie zdobywało tych postaci w trakcie gry, tylko się od początku grało drużyną jakąś tam stworzoną specjalnie. To ten Shin Megami mi się wydał takim właśnie, ta, ta piąta część mi się wydał właśnie takim jrpg yy, właśnie który fabularnie jest stosunkowo prosty, liniowy, gdzieś tam. Znaczy, no, tam są jakieś rozgałęzienia, tam jest kilka takich decyzji w istotnych punktach, jeszcze w ogóle ten, ten, ta Vengeance Edition, jeszcze ona do, dodaje, jakby w ogóle całą dodatkową, poboczną linię fabularną, którą można tam od początku odpalić. Mhm. No to ale generalnie dla mnie gameplayowo wiesz, to zbieranie tych demonów, dołączanie ich do drużyn, kombinowanie z tymi genami, dodawanie im tam różnych opcji, to takie trochę pokemony dla. Yy, dla dorosłych. Powiedz dla frików takich wiesz. No, nie, no dla dorosłych, nie, nawet nie dla dorosłych. Nie, bo, ja, bo ja użyłem dla tego takich chorych tak. dorosłych wiesz. Ale tam też bardzo fajny jest ten taki miks wiesz, tych. Yy, różnych kultur, religii, mitologii, wiesz, bo te wszystkie demony, które tam spotykasz, to są po prostu z różnych religii, od starożytnego tak, Egiptu, przez Grecję, e, tak, po, po współczesne, e, powiedzmy, tak. jakieś tam, e, jakieś buddy no, są też z bałwanki, i tak nie. dalej, i tak dalej, nie? Są bałwanki śnieżne, mhm. takie różne. E, tak. Okej, okay. no to jest jeden remake, który znalazł się na liście głównej, więc nie będę o nim mówił. Mamy też DLC roku. Czy zgadniecie, co jest DLC roku? Jaki DLC? Hmm, cyberpunk bo, 2121 yy, Phantom Liberty. Znaczy trochę, trochę yy, tak, ale to jest ciekawe, bo <śmiech> chyba wydaje mi się, że rok temu. Nie, rok temu, rok temu cyberpunk Phantom Liberty znalazł się na liście chyba. Mówię a teraz mylić, jest więc... ten dodatkowy patch, który wyszedł. A teraz a teraz jest już kolejny patch, kiedy już mówili, że skończyli grę i także niektórzy metro. znam. Znam takie osoby, nie wiem, czy Chmielasz Chmielasz to jest taką osobą, że nie mogą zacząć tą grę, dopóki nie będzie tak ostatecznego patcha. A jak oni będą jeszcze robić 2.2... Nie, ale już 3. chyba nie robią. O, o, no no zrobi... zdanego, Już chyba teraz... Kilka nie, ale... nie, dni nie, temu... Dni temu... Tak, tak. Kolejny no naprawdę? duży I, tak. Ale i, i co tego tak. 50 giga no, do no, sięgnięcia Super napisy. zdjęcia, opcje w edytorze, w edytorze zdjęć, coś tam dodatkowo tak. takie tak. no, no dla mnie. No, no. Nowe kurtki no, do, do twojej no. szafy. Wszystko za darmo. No to DLC roku to jest Elden Ring Shadow of the Earth 3. The nie grałem, mimo mojej sympatii do Elden Ringa, bo tak sobie pomyślałem, że nie chcę, nie chcę zanurzać się w ten świat znowu i, i nie wiem, y, przestać dbać o higienę, nie wiem, przez kilka tygodni, nie wiem, próbować się tak mordować z tym. Ale to jest tytuł, który, który wiele osób doceniło i pomyślałem, że takie Grand Prix DLC roku się należy, więc jak najbardziej. Nie ma też na liście oczywiście gier, które są w Eli accessie, bo uznałem, że jeśli gra nie jest w pełni wydana, no to ona jeszcze będzie miała okazję zabłysnąć. I mam dwa tytuły jako Eli access roku, no to oczywiście jest Path of Exile 2, która szturmem pod koniec roku zdobyła serce fanów i, i, i już tam są e, no, takie, takie historie, że po prostu fani Diablo 4 jak zobaczyli Path of Exile 2, to już nigdy na Diablo 4 nie spojrzeli, więc to jest, to jest moc tej gry. A drugą grą, i ty nie wiem, no, wydawało mi się, że ona wyszła, ale chyba jest jeszcze na Wally expressie No rest for the wicked. I to jest bardzo fajna, taka też, taki niby Souls Like, ale z, z rzutem izometrycznym z góry, ale mogę się. Mogę się mylić, tak? Że, czy ta gra, bo ta gra jeszcze nie wyszła, tak? Poprawcie mnie tak, nie, nie wyszła. Patrzę nie na raz na stwierdzenie. ten tytuł jest... coś stał się... czas W, w tym wedlacie. Tak. tak coś no się Rest for ubiło. the Wicked. Tak. Zresztą w ogóle kapitalny tytuł. Ja uwielbiam takie... Gocmak miał taki kawałek. Mm, dokładnie. Być może to jest nawiązanie w jakiejś stopniu, nie? Tam. No i to jest, to jest. Ta lista taka krótka tych gier. No to myślę, panowie, możemy, możemy przejść do e, głównej listy. Miejsce e, 20. Ja myślę, że tutaj będziecie zaskoczeni. Ja też byłem, ale, ale okazuje się, że... Ja też że mogę podać gier... już teraz swoje miejsce 20. Yy, Okej, okay, to ja... Ale to... Niech, niech podadzą, podajmy, zobaczmy, co tam wybrali nasi słuchacze ankietowani, tak, jak to mówi Karol Strasburger. Tak. No nie? To, to może zacznij tą dwudziestkę od jakiegoś suchara. Co mówi Ficik no, szybko... o no, szybko. A ile lat nadają familiady, a ile Fantasmagieria? To jest dobre pytanie. Nie no, familiada jest nie do zdarcia. Familiada chyba za 40 lat już jest. No Albo od lat 90. to co najmniej 30. Więc tutaj ja tu jeszcze... znalazłem szybko. Czym się mierzy piach? Czym? Jak się nazywają ulubione chipsy hydraulika? No to musicie wiedzieć. No, A. Crunch <grywa> chips. <crunch. grywa> Dobra, miejsce 20. Tekken 8. Jeden z naszych słuchaczy napisał, to najlepsza biatyka, jaka kiedykolwiek powstała. Ogrywa non-stop na PS5, czekam na wersję na Nintendo Switch 2, Arcade Stick wymagany. Co jest ciekawe, to od razu zdradzę, że aczkolwiek nie znalazła się jakoś wysoko na liście, ale też yy, no, był jeden z naszych słuchaczy rozczarowany yy, Tekkenem 8, Tekenem bo napisał, i tutaj muszę sobie tylko znaleźć ten wpis, gdzie to miałem to, o tym Tekenie. Gdzieś miałem o tym Tekenie. E, nie przekliłem sobie w takim razie. Ale generalnie Teken 8, Czy zaskakuje Was to miejsce? Wysokie. Ja bym. Nie wiem, czy wysokie, niskie chyba. Moim, znaczy zdaniem, w sensie... moim zdaniem. I wiesz, ja, ja generalnie o, nie okay. jestem. Ja nie jestem fanem Tekena. Nie, nie byłem nigdy fanem Tekena. Ja zawsze byłem w obozie Street Fighter Mortal Kombat. Bardziej nawet na początku Mortal Kombat, później Street Fighter. Teraz coś się zmieniło, teraz jestem bardziej Street Fighter. No. Więc, yy, więc wiesz, więc jakby... Ale ten Tekken prześlicznie wygląda. Piękna grafika. Chociaż, chociaż Ja skończyłem kampanię skończyłem kampanię <laughs> single-flyerową. Czyli przyszedłeś Tekkena. Ale właśnie teraz mi, to ja też daję Tekkena 8 na 20 miejscu. Kasuję to, co wrzuciłem na, na 20 i dam tu Tekkena 8. Super, no nie? A jeden ze słuchaczy napisał, bo znalazłem ten wpis... Tekken 8 jest słabą grą i Bambai ociąga się z jej naprawą. No ale to chyba. Y, ten disregard this comment. W takim razie. Skoro taka tak. taka dobra. Nie, gra. nie, Tekken 8 myślę, że 20 może być. Mm -hmm. Miejsce 19, a chyba, że Rafał się coś dodać o Tekenie. Nie, poszło. ja nie gram w Biblioteki. Wiesz ja byłem w obozie Virtua Fighter'a, a jak zabrakło Virtua Fightera, to został Mortal Kombat. No też gadaliśmy o tym. No, e, Virtua, z, Fighter ma, z, Virtua Fighter ma nową część mieć chyba, nie? Coś no wiem, się, wiem, ma powrócić. E, a potem faktycznie był. Tekken trochę grałem, jak był PlayStation 1, w, yy -y. oczywiście w Polsce. E, Tekken 3 to mój ostatni był Tekken? może. Pff, więc tak to ja nie Ja zawsze lubiłem Tekkeny za te fantastyczne komba i tak dalej, ale w mm. porównaniu do Mortal Kombat, to to gra. Znaczy, nie chcę tutaj się narażać fanom Tekkena, ale po prostu Mortal Kombat jest, ma zupełnie inną dynamikę. I dlatego mm -hmm. mi zawsze bardziej y, Mortal Kombat pasował, no ale to jest, to jest inna rzecz. Miejsce 19, Like a Dragon, Infinite Wealth tak jak ostatnio powiedziałeś, my nie załapaliśmy się na ten pociąg z, z, z, Jakuzą. z Jakuzą. Wtedy Miałem kiedy to samo, powinniśmy tak? i, i po prostu ten autobus nam odjechał. Ale ja wam powiedział, że kupiłem sobie ostatnio, stwierdziłem, dobra, wejdę w Jakuzę. Kupiłem wszystkie Jakuzy w pudełkach na PS5, w sensie PS4 pudełka, ale tam jakieś remastery i tak dalej, nie? Wszystko zebrałem. Odpaliłem Jakuzę zero, bo mi kazali grać jakoś niechronologicznie, jak to wychodziło. Zero nie z, z prequelem do jedynki? No, trochę tak, no bo właśnie jakby grać gra jak historia powstała, a nie jak ze sobą były wydawane gry właśnie w tą, w, tym, w tą stronę. No i grałem, wciągnąłem się, było to bardzo fajne, ale wiesz, strasznie to długie. Jak zobaczyłem tam cały stos tych gier, nie wiem, tam 8 części czy 9, stwierdziłem, że no ja już nie mam czasu, żeby siedzieć tam po 50 godzin w takich grach. To w już cały rok musiał z tego w ja te myśli, gry grać. Ja myślę, że, że no. dla, dla, dla ludzi, którzy by chcieli w końcu wejść w, ten, w tę serię, to powinni zrobić Powiedz tak, co? jak było z Shenmue. Pamiętacie Shenmue, jak e, tak. wyszło na Xboxa? To była ja ta druga gałem. część, tak. do, wydana z, z pierwszą częścią, ale ta pierwsza część <głos》> była na DVD, po prostu oglądało tak. się jak film. I wedytowany i tak dalej, więc można było po prostu mieć całe wprowadzenie do, do tej postaci, do tej historii w taki sposób. I, i dla mnie... Y, znaczy, dziejmy w dobie y, no, filmików jest z przejścia gry i pewnie ktoś coś takiego zrobił, że mógł wyciągnąć nudny gameplay, zostawić to, co... Ale chyba też. Ale nie dysta, o to W tej grze chodzi. Finalnie nie wiesz co zrobiłem. Przyszedłem, piąty teraz Sleeping Dogs i uważam, że to jest najlepsza gra o triadach i o gangowych. No, Sleeping Dog, kurczę, jak się patrzy teraz w ogóle na obsadę Sleeping Dog. No, no to mówiłem, to się zrobi, jeśli tam głos podkładał ten z Mortal Kombat? No właśnie, ale tam, wiesz, bo no, tam Emma Stone, tam jest, tam jest taka, taka plejada gwiazd i już można powiedzieć, że Oskarowych, mhm. że to się po prostu nie mieści w głowie, że. Byliśmy w takim momencie w historii tworzenia gier, że taki, tacy ludzie chcieli. Wiesz, można się cofnąć do czasów Chrisa Robertsa, gdzie on tam Jana Malcolma o, i. Tak. i, i no, Lucas to, to jest jak, to jest trzecia część True Crime, nie? No bo oni stracili prawa tak. do marki, jakby. No, to też jest fajna historia na kiedyś. No właśnie, i dlatego ubolewam, że niestety to też im nie. nie, nie ja nigdy nie, nie zrozumiałem tego, bo ja, ja zdaje się grałem w Sleeping z new, new Premiery i się świetnie bawiłem. Wszyscy A Polatek jeszcze teraz powiem. doceniamy to, więc ja nie rozumiem, co tam się nie, nie sprzedało, co, co, co im nie wypaliło. No wtedy, ale pamiętaj, że były te czasy, gdzie Square, Square jeszcze, czy już Square Enix, chyba Square Enix, nie? że oni faktycznie mocno stawiali na ilość sprzedanych kopii po prostu wtedy. Co było niezrozumiałe, no bo tam był problem z Tomb z Deus Ex'em i tak dalej. Nie? Tak, tak, tak. No to miejsce, miejsce w takim razie osiemnaste. Poczekaj, ja na miejscu 19 mam hmm. e, topspin e, 2K25. O, to dobrze jakaż że wymieniłeś Top Spin. Bo TopSpin na tej liście to już zdradzę nie pojawił się. Nie będzie. Tak, tak. tak. A czy serena Ja go wymieniłem dlatego, na płat, że to czy jest Iga, świątek. Nie, nie, no, widziałeś, jak giga tam wygląda. nie? Natomiast bardziej chodzi o to, że to było dla mnie miłe zaskoczenie. Wiesz, ja zawsze lubiłem gry sportowe. I, i ten top spin mi się, mi się bardzo hmm. podoba. Tak, bardzo tak, fajnie. Tak. Przeczyłeś się z swojego ulubionego Mario Tenis właśnie na profesjonalnym. Dokładnie tak. To I to był ja 3, tak w dziesiątkę. Tak. Miejsce 18 Frostpunk 2. Ja nie grałem, bo nie ma na konsolach. Nie ma na konsolach jeszcze. Ja grałem, mi się podobała ta gra. Trochę nie rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Ja myślę, że ten temat jest wyczerpany, chyba że już ty chcesz coś dodać. Zagrałeś Frostpunk? Nie, 2? ja nie grałem w Frostpunk. Chyba dla tego samego powodu, dla którego Rafał nie zagrał. Mhm. Natomiast ja na miejscu 18 Empire of the Ants. O, Romero, nice, tak? nie, nice. to, to było bardzo scene. wysoko, bardzo wysoko. No, mrówki, mrówki, wiadomo, mm. no, no, temat bo of, ciekawe Empire już to to był John Romero, dobra, powinniło tak, tak. tak, nie, nie, nie, miejsce, nie te mrówki, te, które były te wcześniej, no. Miejsce 17, też polski tytuł, zgadniecie? Eee, pols polski tytuł Taumaturk. Dokładnie. No. Taumaturk, który warto zagrać, teraz się pojawi na konsoli, jest pełny polski dubbing, eee, to, Juryszu, też ci powiem, że tam są Pokémony dla dorosłych. I elementy ja nawet ściągnąłem karczonej. to demo, wiesz, ale jakoś tak. Wiesz, co demo. Ja Można się wkręcić. Ja, ja nie wiem, czy demo jest na tyle, ale tam są fajne motywy, wiesz. Tam i, Ten i, dubbing taki i jakiś. okultyzm słaby. i, i, i te, te, te elementy właśnie tego. tych, tych, tych, tych, tych innych wymiarów, tego, tego innego świata. Ale jest. Raz Putin się pojawia, a ja mi się wydaje, że, że to trochę do takich gier dodaje, jak się pojawia taka postać, nie? Właśnie tego... Ja tego na miejscu 17 y, wrzuciłem V-Rising. O! Fajnie. No i fajnie. Ale, ale nie powiem. Znam, <grym> ale nie powiem. <grym> bo to jest gra, w której, w której zorientowałem się, że nie potrafię tak optymalizować mojego survival jak ty. Bo, bo, jak, bo ja miałem dużo godzin, bo chyba nawet władowałem w to 20 godzin, a ja to jeszcze mówiłeś, kupiłem na już, pececie. Wiesz, stary, zamek i... zbudowałeś, już tam w ogóle nie wiadomo, co robisz. A ja sobie myślę, że to jakieś palisady, jakieś drewniane te, jakiś piec zrobiłem i muszę chodzić od drzewa do drzewa, żeby mnie słońce nie wypaliło. A ten już mówił o jakichś takich zamkach. i co ja znaczy, zrobię? No wiesz, bo to jest kwestia, bo to jest kwestia, mi się wydaje, tego, czy. czy... Taki miks Minecrafta z Diablo, yy, wiesz, jest dla ciebie interesujący. No mi się, mi się to bardzo spodobało i to bardzo znaczy, weszło w Znaczy mi się bardzo, usta. to też w yy, użyję tego słowa, bardzo podobała właśnie ta ten element, yy, który przywodził mi troszeczkę Legacy of Cain, czyli chodzenie mhm. z tym mieczem, ten, yy, siekanie tak. To to tak, tak świetnie zrobione. Ta walka yy, naprawdę płynna, fajna. E, dużo satysfakcji, ale to budowanie mi w ogóle nie, wiesz, to, to, te surowce i nie możesz teraz tego zrobić, bo jeszcze nie wynalazłeś tego, w cudzysłowie. Ale żeby to zrobić, to musisz mieć to, więc no, musisz eksplorować, musisz coraz więcej wychodzić, ale też to się wiąże z tym, że te ekspedycje są coraz większe, więc na pewno jest jakiś taki sposób, że im więcej grasz, tym jesteś w stanie to lepiej zoptymalizować, nie wiem, może sobie jakieś skróty robić, jakiś, yy, nie wiem, jest jakaś szybka podróż przecież, nie, więc, więc nie wiem, może może powinienem wrócić do tej gry, ale nie, no już jest tak, nie Jest szybka podróż tam, są pod takie punkty. W poradniku. Przecież tak, nie, wiem, jest poradnik. mm -hmm. Miejsce szesnaste. Mm -hmm. Już powiem, że nisko, ale zaczynają się też mocne tytuły. Więc Juliuszu, spokojnie, to nie o to chodzi, że ta gra nie została doceniona. Ona po prostu musiała się zmierzyć z naprawdę mocnymi mm -hmm. kandydatami na tę pierwszą nastkę. Rise, the Rise of the tak, Kurde, ale ja, widziałeś. Ja, ja tych słuchaczy naszych znam lepiej niż wiesz, niż ty myślisz a nie widziałeś tej listy proszę państwa, a nie widziałem Juliusz tej listy już nie, nie widziałem widział tak, tej listy tak, tak. <śmiech> w ogóle dzisiaj na szybko liczyłem te głosy ale, ale na pewno sprawdziłem i, i nic się tutaj nie pomyliłem mi, o Rise of Dragon też polecam odcinek z, z, z, Znaczy, wiesz, mnie to nie czasu. dziwi, że jest nisko Wiesz, mnie to nie dziwi, że jest nisko, bo to jest specyficzna gra e, docenią specyficzna... ją blacharze, pececiarze jak wyjdzie na PC ta niedługo my, na pewno się docenią, tak? myślę, że na pewno docenią bo ta gra ma więcej wspólnego, wydaje mi się mimo, że nie uważam, żeby była jakaś super trudna ale wydaje mi się, że ma więcej wspólnego z Soulsami niż, niż się może wydawać Poza e, po względem trudności walki o, może tak znaczy nie po to na pewno to nie jest Souls-like, tak? Uh -huh, uh -huh. Natomiast ja na miejscu, to jest które miejsce? 16? To jest miejsce 16. Ja na miejscu 16 Pacific Drive. No. Czyli okej, okay, wysoko sympatycznie. Wysoko, są. ale stabilnie. No to miejsce 15. Jeszcze, jeszcze was nie będę pytał, żebyście zgadywali, a będzie taki moment, że już będzie się okay. zaciśnie, ta, ta, ta, Dobrze, to nie? będziemy zgadać. Helldivers 2. Kulce, ciągle chciałem w to zagrać, no tak się zastanawiam. Ja pograłem, pograłem, ale wydaje mi się, że, e, że to też jest tak, że ta gra na początku ona eksplodowała, ona dawała hmm. mnóstwo frajdy, ale ja nie wiem, czy te wszystkie zmiany, bo ja na przykład nie grałem tak jak już w dniu premiery, ja dosyć późno wszedłem no, A, to to być bariera wejścia? wejścia do nie, nie, właśnie nie, właśnie odwrotnie. Nie? Właśnie mi się wydaje, że jest, że ta gra nie ma dużej bariery wejścia, bo ta gra jest już się może ze mną nie zgodzić, ale ona jest prosta jak konstrukcja cepa. Po prostu logujesz się do gry, łączysz się do jakiegoś szybkiego tego, wybierasz, gdzie tam cię desantują, patrzysz, co masz robić, chodzisz, strzelasz, coś rozwalasz, ewakuujesz się i wszystko w przepięknej grafice dla fanów żołnierzy kosmosu, to już było milion razy mówione, no to to jest cukiereczek. To jest najlepsza Adaptacja żołnierzy kosmosu, jak można sobie wymarzyć. A tak Bojdeł, jak powiedziałeś o żołnierzach kosmosu, to dzisiaj zapowiedzieli na PSV dwa Żołnierzy Kosmosu. Ciekawe. Mm. Ale to jest ta gra, w której y, oryginalni aktorzy y, wzięli udział? Nie, nie, aktyw, nie. To był jakoś taka, taki zwykły FPS był ten Extermination, chyba. A to się nazywa Continuum, jakoś tak. No, ja no, to, mi no to dzisiaj. trzeba wykorzystać to. No. Juliuszu, coś masz na temat Helldivers? Eee, no u dodania? mnie Helldivers jest ciutkę wyżej, ale nie, nie jakoś wys bardzo wysoko. Eee, natomiast eee, ja na miejscu 15, no już myślę, że eee, nie wiem, to, czy to już było na tej liście, czy nie, ale czy, czy nasi słuchacze to dopiero umieszczą. Eee, Space Marine 2. Mm -hmm, oh. To nisko, moim nisko. zdaniem nisko, tak, a, nisko, ale no. wiesz, wydaje mi się, że dlatego, że no, Było ja dużo pamiętam, że ja w to grałem wie, na tak. premierę, gra mi się bardzo podobała, a potem jak się przesiadłem wiesz, na PlayStation 5 Pro i pozbyłem się kolekcji pudełkowej, kupiłem oczywiście tą, tą grę w cyfrze, ale już gdzieś ten czar prysł, wiesz, już ta, ta magia gdzieś, gdzieś wyparowała i, i już mi się nie chciało do niej wracać za bardzo, więc... Może jeszcze wrócę pewnie, wiesz, no na pewno, no bo, ale, ale, ale jakby y, miałem kilka gier, które mnie troszeczkę bardziej zafascynowały w tym roku. Rozumiem, rozumiem. To było miejsce y, 15. Y, 15. Miejsce 14, The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. Ja nie mam tej gry na liście, y, bo ja, jej, ja w nią grałem oczywiście, ale nie skończyłem. I nie mam po prostu wyrobionej opinii na temat tej gry. I nie wiem do końca, czy mi się ona podoba, czy mi się nie podoba. Bo jakby moje pierwsze wrażenie to było takie, że to jest e, jakby adaptacja Legends of Zelda Tears of the Kingdom e, przeniesiona w wersję taką powiedzmy gameboyową. Tak? Oczywiście nie jeden do jednego, niedokładnie, ale wiesz ten koncept, że e, w tym Echoes of Wisdom po prostu wytwarzasz sobie przedmioty w tej grze, nie? Jakby walka polega na tym, że po prostu jak pokonasz wroga, to jakby możesz tą jego... Nie wiem, czy tam duszę, czy coś przejąć, i wtedy możesz sobie tego wroga wytworzyć, i on wtedy będzie cię bronił, nie będzie za tobą chodził. Albo na przykład, jak chcesz gdzieś wejść, to sobie tworzysz skrzynię, albo na przykład jesteś w środku lasu i sobie wyczarowujesz łóżko, którego się nauczyłeś wyczarowywać. Jak każdy nowy przedmiot, jak spotykasz w grze, to uczysz się go wyczarowywać, i po prostu się kładziesz do tego łóżka, śpisz i czekasz, aż ci życie wróci. Nie? Więc jakby ciekawy mhm. koncept, no też chyba pierwsza w ogóle Zelda, w której grasz Zeldą, a nie Linkiem, nie? W ogóle pierwsza w mhm. historii wydaje mi się. E, więc więc w ogóle być to też tak... Legends of Link, nie? Tak się będę tego nazywać. Tak, tak. Natomiast, wie, natomiast tak jak mówię, no ja jakby y, parę godzin grałem, ale jakby nie mam finalnie zdania, dlatego nie umieściłem tej gry. No, ale to też pokazuje, jak mocny to był rok. Mhm. No ja rozumiem, że to jest w ogóle poza zainteresowaniem Rafała. Rafał swojego swójcza sprzedał. To no już dawno. Figur. Ja wszystko sprzedałem. Tak. <laughs> Oprócz tej kolekcji figurek z twojej Antersoli. To ja tam jest naprawdę jest to. Miejsce... Na 14 miejscu, ale ja. tak, tak, tak, tak. Na miejscu 14, no ja mam też grubą e, premierę. Final Fantasy VII Rebirth. O. Grubo, no. grubo. No to... Ja, ja... Nie graliście. Znaczy, Jak będziemy rozmawiać o podsumowaniu roku, to jeden ze słuchaczy wspomniał o tym, że to jest bardzo ciekawy rok dla fanów gier japońskich RPG, tych JRPG-ów. Naprawdę no, dużo dobra. fajnych, bardzo dobrych tytułów i to takich, wiesz, yy, różnorodnych gatunkowo. Bo jeszcze będzie teraz na, na liście na miejscu 13 taki tytuł, o którym na pewno ty, już yy, wspomnisz, a jeśli nie, to i tak on był gdzieś w, w kręgu twoich zainteresowań, bo się nim, przy nim, wydaje mi się, świetnie bawiłeś. To mogę od razu przejść do tego trzynastego miejsca. Tak. Unicorn Overlord. No u mnie jest ciutkę wyżej. No Nie właśnie, skończyłem jest, tej gry, ale myślę, że gdybym skończył, być może byłaby jeszcze wyżej. To jest gra dla fanów. Jakiego tytułu? Yy... Final Fantasy Tactics słyszałem. Nie. To jest taka podkręcona, wiesz. Nie, nie, nie zgodzę się, 11. bo to jest gra to jest stary z, z aktywną pauzą. Final Fantasy Tactics, z tego co pamiętam, to była turówka. Aha, to nie no jest tak, okay. to, Dobra. To, to, to... Ja, ja słyszałem to wasze porównanie. Nie, e, ja to zasłyszałem tym... w jakimś podcaście. Ktoś Aha. chyba chciał być mądry, i ja teraz. Chyba, że to, wiesz, coś... chyba, że chodzi o coś innego, że chodzi o to, że, yy, że chodzi o porównanie do Final Fantasy Tactics, że. Że też jakby masz pełną kontrolę, wiesz, nad tymi postaciami, jakimiś. E, kupujesz im wyposażenie. E, oni wszyscy Bo tam masz mnóstwo tych postaci, oni wszyscy awansują, mhm. budujesz z nich takie małe drużyny, maksymalnie składające się tam bodajże, chyba z sześciu mogą się maksymalnie składać e, osób. E, a do tego, wiesz, zarządzasz tym, natomiast sama, sam gameplay jest yy, jakby w czasie rzeczywistym, jak w RTS-ie, tylko masz pauzę i możesz w dowolnym momencie spauzować i wydać rozkazy, po czym odpałzowujesz. no i czekasz, aż oni się przemieszczą na te pola i zaczną się naparzać, nie? I później Aha. walka, walka, sama walka jest jakby zaprogramowana, to znaczy ty w zasadzie w taki proceduralny sposób ustalasz, yy, kto jest w pierwszym rzędzie, kto jest w drugim rzędzie, ewentualnie proceduralnie, że na przykład healer ma tam kogoś wyleczyć, jeśli spadnie gościowi życie poniżej takiego punktu, mm -hmm. albo 10%, albo w pierwszej kolejności atakuj takiego i takiego wroga. Ja oczywiście w takie niuanse aż nie wchodziłem, bo mnie to gdzieś tam trochę przytłoczyło, przyznaję, natomiast jak się stosuje proste zasady z przodu, jakieś tanki, z tyłu healerzy i wiesz, i, i yy, czarujące postacie i tak dalej, to bardzo przyjemnie się w to gra i, i w zasadzie nie trzeba jakoś tak specjalnie się tam doktoryzować. Z tego, nie? Bo to, to jest też mhm. taki element, który mnie troszeczkę y, w pewnym momencie od, odrzucił od tej gry, nie? Że, że po prostu ty musisz zrobić po prostu doktorat z tych, z tych mechanik. Ja też na swoją obronę powiem, że ja być może bym skończył tą grę. Tylko, że ja na początku y, kupiłem tą grę na Switcha. Y, nie, przepraszam, kupiłem tą grę na PlayStation 5. Y, i sobie po 15 godzinach gry pomyślałem, kurde, jak ta gra by się świetnie sprawdziła na Switchu. I potem kupiłem na Switcha, PS5 sprzedałem, pograłem znowu te 15 godzin, to samo, jeszcze raz, wiesz, od, od początku. A potem zacząłem myśleć, ja no, w sumie, dlaczego ja sprzedałem na PlayStation 5, w sumie, jak, jak sobie mogę to spokojnie wystreamować i to fajnie będzie wyglądać i, i w 4K i w ogóle, i, i lepiej dźwięk zrobiony i tak dalej. I wiesz, i, i finalnie... No mam teraz dwie wersje, bo mam na Switcha i na PS5. Właśnie ja, ja sobie tak pomyślałem, że ona mi trochę przypominała taką inną grę, ale teraz tytułu teraz na, na nie pomnę. A to też taka była gra, gdzie, gdzie akcja była w czas, czasie rzeczywistym. Tak, taka, taki, e, znaczy nie RPG, kurczę, że też nie mogę tego tego znaleźć. Bo później ta walka, wiesz, jeszcze, jeszcze coś chciałem tylko powiedzieć, bo później ta walka mhm. wygląda w ten sposób, że gra cię przenosi na ten widok taki, który był najczęściej reklamowany przy okazji tej gry, z, taki z boku, jak patrzysz po prawej stronie, twoja armia po lewej, armia przeciwnika, no i teraz oni na zmianę, w zależności od inicjatywy i tych różnych parametrów się leją, ale ty nie masz na to żadnego wpływu już w tym momencie. Ty już jakby oglądasz tak naprawdę, czy dobrze skomponowałeś drużynę, czy dobre wybrałeś skile, czy dobre potjonki użyłeś przed, czy, czy przedmioty i tak dalej, i tak dalej, nie? To czyli Twoje miejsce 13, Juszu? Ja na miejscu 13 myślę, że Was zaskoczę. Wrzuciłem School of Bones. I to jest gra, którą, no. której ja spędziłem. Z, nie wiem, dobrze ponad 60 godzin. I zrobiłem prawie platynę. Zabrakło mi dwóch trofeów do platyny, z czego niestety jedno okazało się zbagowane dzięki Ubisoft. Bo tam jedno polegało na tym, że trzeba opłynąć, te wszystkie krainy mieć odblokowane. No i ja mam wszystkie odblokowane. I nie mam tej, tego trofeum i niestety nie wiem którego ewentualnie, ale trzy razy opływałem już później na, w tamtym wędkujemy, wiesz statki, piękna grafika, ja wiem że ona mogła być pewnie lepsza, technicznie pewnie jest słaba, ale generalnie pięknie to wygląda, pływanie, wiesz piratami. No, mi się to podobało. Dla mnie to była Rozumiem. świetna gra. Najlepsza gra Ubisoftu, jaką grałem od bardzo dawna. A dlatego nie powiedziałeś, że Prince nie jest najlepszy. No, okay. tak. Prince <laughs> nie wrzuciłem nawet na listę, bo. bo... Tak. To... Yy, no, to jest jeszcze kolejna na miejscu 12 gra, jest z gatunku, który Rafał uwielbia. Mm. Czyli Bułśniaki, tak, tak. Dragon's Dogma 2. O! To jest mocny no to tytuł, nisko. świetny nisko. tytuł. Dużo zyskuje po tych poprawkach, dużo zyskuje na PlayStation 5 Pro. Eee, tak, prawda, no, Zachęciłeś? Wspaniała gra, moim zdaniem. Ja ją skończyłem. No to jest jeden z tych tytułów, dla których warto mieć Pro, prawda? prawda? No na pewno, na pewno, bo ten patch rzeczywiście dużo, dużo zmienia. Eee, no, tak jak ja. No, u mnie jest znacznie wyżej. <głos> No okej, okay. no to pewnie jeszcze wrócimy do tego tytułu, żeby chociaż o nim wspomnieć. Miejsce 11. Nie. A, A, A, bo to było 12, tak? To było no to Ja na 12 bardzo szybciutko Helldivers 2, po prostu trzy okay. miejsca wyżej niż słuchacze. Dobra, kupię sobie w końcu. I miejsce 11 zamyka tą drugą dziesiątkę Metafor ReFantazio. Okej. Okay. E... Mam ciutkę wyżej tą grę. Mhm. zakochałem się w niej od samego początku tylko właśnie znowu dokonując tej przesiadki na PS5 Pro pozbyłem się swojego pudełka oczywiście kupiłem tą grę w cyfrze i oczywiście już do niej nie wróciłem więc mam ją troszeczkę wyżej myślę, że miałbym ją jeszcze wyżej gdybym ją finalnie skończył według mnie ja nie jestem też jakimś wielkim fanem Persony, ale z tego, co też słyszałem, co ludzie mówią, to jest jakby genialna reinterpretacja persony w świat takiej fantazy, nie? I, i, tak. No i gra mi się bardzo podoba. Estetyka, I grafika. motyw fabularny, nie? I tam jest bardzo tak, no w ogóle, wiesz, pisarzem, ale motyw fabularny. I, tak, i, i, i ci bossowie, wiesz, te, te, te postacie, które tam się... Ten design cały, wiesz, który jest taki creepy, taki taki rodem z, powiedziałbym, jakichś Soulsów czy z czegoś, nie? I, mhm. i jakiegoś takiego pokręconego, dziw, dziwacznego świata. Mhm. No i wiesz, i to jest Atlus, nie? Czyli tam masz w międzyczasie te... Znaczy Atlus, wydawca, nie? Ale masz, masz te wspaniałe filmiki anime, nie? Które, są, które się pojawiają, które są no, mhm. po prostu rodem, tak kiedyś powiedziałeś, ze studiów Ghibli. Ghibli. Tak, <śmiew> tak, tak, także fantastycznie, fantastycznie. Mm -hmm. Ja sobie ostatnio obejrzałem w ogóle tego, yy, jak to się nazywa ta gra? Myślą się Nie, nie, to w pierwszy ich film. Yy, Skarowatny pilot. Nie, nie Szkarłatny. znaczy pierwszy w sensie, który chyba dostał Oscara. Będziemy wymieniać teraz wszystkie. Nie, ale to nie te, ale tak, to znam te, ale jeszcze późniejszy, późniejszy niż księżniczka. Haru, coś tam, coś tam. Jak to się nazywało? Kurde, wyleciało mi z głowy. No. Spirited Away, no. Spirit Away, tak, dokładnie. No, o tym świetne. myślałem, jak mówiłem księżniczka Mono, okay. No, mhm. Świetny film. Obejrzałem z córką, ona też się zafascynowała ten film. Także to, czy w ogóle różnicki skotki? Tak. Bo dużo filmów, nie wiem, nadal czy jest, czy, czy, czy, czy tylko no, był. No na czasowo. Netflixie, tak. tak jest, na tak. Netflixie i tam po prostu w kółko oglądali. I naprawdę. Na takiego doła Jest coś ani, magicznego. Tak. Ta. No. Jest, nie, no to fantastyczna animacja. I, i, I w ogóle wiesz, ten Spirit Away Way też, też taki. Taka metafizyka, mitologia, takie, takie specyficzne w ogóle podejście, symbolika, wiesz, i tak dalej. No, nie widziałem, ale tam wszyscy to filmu. znają. Chłopiec i czapla, Podobno warto zobaczyć. A to chyba najnowszy, tak? Ten filmik, tak, tak. Nie? tak. Też no. chyba już jest gdzieś na streamingu. No, zdecydowanie. To było miejsce 11, czy? To było no tak. miejsce 11. No to ja na miejscu 11 W, w końcu życiu Astrobota. Tak. Oh. Dobrze, dobrze. Okej, okay, no to teraz mamy. mamy... Tak, teraz będziemy. A, no, no ja, ja jeszcze sprawdzę, czy ja mam. Tajem, ale ja, ja chyba. Nie, nie, ze względu na to, że jako, jako moderator nie będę w takim razie swojej listy aż do momentu, w którym mamy wybrać tą piątkę, wybierał, ale panowie. Teraz wydarzenia, fopa, rzeczy warte odnotowania, pozytywne zaskoczenia, to jest taka kategoria dowolna. I starałem się w jakiś sposób. Mm -hmm wybrać kilka rzeczy, które, które byłyby jakimś takim współ, wspólnym mianownikiem, ale niestety aż tak mi się nie udało. Więc po prostu przeczytam kilka, kilka komentarzy tak na, na, na szybko. Nie? Że na przykład co negatywne zaskoczeniem. Że jest bardzo mało gier, o których będziemy wspominać latami tego roku. Oczywiście to, to, to są głosy naszych czytelników, więc no tak. tutaj możecie polemizować oczywiście. Cena PlayStation 5 Pro w stosunku do przyrostu mocy. FOPA, Sytuacja z napędami do PlayStation 5 Pro. Yy, pozytywne zaskoczenie. Mnogość genialnych gier indie. A z tymi yy, te napędy się pojawiły. Teraz yy, mój brat yy, kupił no, sobie mm. I tak. I 120 euro kosztuje. Więc ja nie wiem, czy to jest to jest większa cena niż była wcześniej. Wiadomo, że w Stanach chyba było taniej. Nawet były takie mm -hmm. momenty, że, że te napędy to były yy, połowę tej ceny. Więc, yy, no, ale teraz, jak ktoś chce mieć już potężny sprzęt, potężną konsolę, tylko to jest wydatek w takim razie 550 plus 120. 4 670, yy, tak, euro. Ale są promocje, już widziałem na PS5 Pro tam jakieś po 3200, tak, coś tak. takiego teraz trzeba z no. Ja tylko chcę dodać, że nie będę tutaj specjalnie mówił o wydarzeniach roku i takich, takich rzeczach, bo nagraliśmy, wydaje mi się, bardzo ciekawy, fajny odcinek z refleksją o 2024 roku. To był podcast 626 i tam, tam właśnie podsumowaliśmy ten 2024 rok, więc po prostu ograniczę się do, do pewnych rzeczy, o których tutaj słuchacze mówili. Ja ewentualnie chcecie coś dodać, to oczywiście Yy, jak najbardziej yy, przerywajcie mi. Mocna końcówka roku z grami VR. O, tak. To ja skomentuję, że ja w ogóle musiałem zmienić swoją playlistę najlepszych Giel tego zeszłego roku, bo pojawił się Alien Rockin' Carson i Metro, VR, Metro Awakening, tak. tak. Mm -hmm. A, I to faktycznie dwie najlepsze gry VR chyba zeszłego roku, przynajmniej dla mnie, fana tych marek, i, i się bardzo cieszę, tak. bo VR 2 się kurzyło. No. Tak, no taki jeden z tematów, ale też o tym mówiliśmy, bo, bo to było takie zaskoczenie i wygląda na to, że to nie jest przypadek i to się dzieje e, wszędzie, czyli wycofywanie Xboxa z rynku. Negatywnym aspektem 2024 roku jest kontynuowanie wycofania się Xboxa z rywalizacji z PlayStation. Nie ma nic gorszego niż brak konkurencji, co Sony ewidentnie czuje, przez co bardziej się rozleniwia, Mówiłem o Sony. No i też kwestia taka, że faktycznie jest e, jakiś trend wycofywania Xboxu series X e, z, z, z, ze sklepów. Widziałem w sklepie, który e, w tym, tym sklepie z zabawkami, którym mówiłem, jako jedyny, który jeszcze sprzedaje gry w dniu premiery i w ogóle ma, ma jakiś taki pełny asortyment, jeśli chodzi o, o, o gaming. No to już nie ma series X. Ale pojawiły się te, te, te, te All Digital, nie wiem jak one się nazywają. Te series Xy bez, bez napędu. Czyli oprócz series s są te, ale nie ma z napędami. To jest no to jest jakaś taka dziwna sytuacja, jakiś taki trend, no ale no wiesz w kontekście tego, jak oni stawiają już na markę Xbox, jako wiesz, no, pewien rodzaj, nie wiem, zbioru studiów jako marki produkującej gry, tak naprawdę, do której masz dostęp przez Game Passa z nieważne jakiego urządzenia, ma to jakiś sens, po co im te sprzęty. Tak. Ja dz dzisiaj nawet jak nagrywamy, to widzę, że Horizon, Forza Horizon 5 się pojawiła w sklepie PlayStation Store, więc to już też duża zmiana, nie? Taki ostatni flagowe X obok Gearsów i Halo, który nagle się pojawia na, nie do pomyślenia jeszcze rok temu, czy dwa lata temu. Gdzie się pojawił, I przepraszam? Forza Horizon 5. No, więc na tak, PlayStation? Tak, no, dzisiaj jak nagrywamy jest wielki news. Wszyscy wie. Już czy może... ty to słyszysz? No. no ale to wiesz, no to jakby. No jakby ja myślałem, że to nowa, był fake, tak, że, że, że Kowal dzisiaj po prostu fejka zarzucił nie. i tak dalej. Ja pierdolę. No to ja to zakładam, wiesz, do, do końca. To już jest koniec. Pierwszego... No słuchaj, no. w pierwszym półroczu na pewno będą Gearsy i wiesz, i Halo zapowiedzą na PlayStation. Ja w to wierzę, bo to idą, patrząc na tę strategię ja... Microsoftu, to po prostu będą na wszystko wydawać gry. No i to masz znaczy, sens. Akurat, jak może piątka biznes. to nie jest najlepsza część, to, to nie jest tak, że oni tam się od razu w ten, ale jakby trójka była albo dwójka, no skąd horizon, to jest Może potem koniec. wydadzą. To były moje dwie ulubione części. Zresztą, no jedynkę też bardzo lubiłem. właśnie, chyba piątka, piątka jest... to właśnie. Super jest. No. Była udana, była bardzo dobrze znaczy, Była udana, ale mi się najbardziej podobały tamte części, wiesz? Nawet jedynka mi się bardziej piątce? podobała niż, te, niż no, czwórka na przykład. Tak, tak. tak. No to Max, jak super. Oczywiście, no. No, mi się wydaje, to jest... że, że to była. To, to akurat, akurat Forza Horizon 5 to jest chyba y, jedna z niewielu y, naprawdę takich w sumie udanych premier Microsoftu w tej generacji, generalnie. Wiesz, takich, takich znaczy, które, które zebrały czyli... i dobre noty, i, i się podobały, i tak dalej, nie? A potem Indiana. Można powiedzieć, nie? że żegnamy Xboxa konsolę. Znaczy, no, Indiana tak, no ale, ale wiesz, mówię, że jakby. No na palcach ręki policzysz udane premiery, tak, takie tak. hit. No. Znaczy, tak. ja, ja tylko mam, jakby takie spostrzeżenie, znaczy, wiesz, no. To jest jakby to jest Microsoft. Microsoft dzisiaj mówi jedno, jutro mówi drugie. To czego ja się nauczyłem w tej generacji, ale też myślę i we wcześniejszych, że jakby no nie należy tak za bardzo poważnie Microsoftu traktować, bo oni są w stanie z dnia na dzień zmienić swoją strategię. Oczywiście oni nie zmieniają tej strategii z dnia na dzień, ale jakieś mają chyba problemy komunikacyjne, po prostu te zmiany ogłaszają w taki jakiś totalnie absurdalny sposób. To prawda. Ale jest co, tak Przepraszam, że ci wejdę w słowo, mm -hmm. ale przynajmniej, wiesz, no, robią jednak te gry singleplayerowe, bo jak Sony nagle zaorało, tam 9 gasów chyba nie ostatnio. To to jest niesamowite, że oni też no, to nie. No ale jakby ja mam, ja mam takie wrażenie, że wiesz, że jakby Microsoft próbuje nas wszystkich przekonać, że to jest dobra strategia, i tak dalej, że, że to tak będzie wrzucanie, tak, no. tych, wrzucanie tych gier wiesz na premierę. Ostatnio czytałem, że Indiana Jones zdaje się chyba 4 miliony graczy tam w to, w to gra na PC i na, i na Xboxie. Mhm. E, I niestety to para w gwizdek, nie? No bo jakby y, ta gra mogłaby już zarabiać na siebie no, Ale zakładam, pieniądze. że dlatego jest premiera na PlayStation, bo wtedy zarobi na siebie finalnie, nie? No tak, ale wiesz, ale tak czy siak w którymś momencie ktoś przyjdzie po rozum do głowy i powie, ale słuchajcie, no, to, to po co mamy tak robić? To po co się, skoro są podejmowane wiesz, inne decyzje biznesowe, że, że trzeba na przykład wydawać gry na inne platformy, to zaraz będzie decyzja, że też będą gry day one tak samo pewnie płatne. Nie wiem, strzelam. Może tak ale będzie, Ale już może w, tak w nie zobacz, no, masz prezentację Doom The Dark Ages od razu 15 maja na PlayStation, Xboxa, Pacheta, nie? jakby całkowicie zmienili tą strategię. Czy fajnie, bo ja sprzedam Xbox? So, jak pewnie sporo ludzi kupi sobie peceta w końcu, no bo po co mi nic było. Yy, no, znaczy, wiesz, natomiast ja, ja bym powiedział jedną rzecz jeszcze, ch ch chciałem dodać, bo tak jak, jak patrzę w ogóle na tą generację, że generalnie mamy do czynienia mimo wszystko ze słabszą generacją, tak? Jakby, mm -hmm. I się zgadzam z tym komentarzem właśnie jednego z użytkowników, który mówi, że tak jest... Ten, co przed chwilą przeczytałeś, Damian, że, że mm -hmm. tak naprawdę jest dużo więcej ciekawych gier indy, tych niezależnych i tak dalej, bo one mogą teraz zabłysnąć, bo tak naprawdę. Wiesz, po drugiej stronie co masz? No takie po prostu standardowe produkcyjniaki z gigantycznymi budżetami, nie? No Microsoft próbuje wszystkich przekonać do swojego Game Passa, czyli że nie masz swojej biblioteki gier, tylko po prostu odpalasz sobie abonament, z którego raz coś jest, raz coś nie ma, coś znika i tak dalej. Jedyne co jest pewne, no to te gry od Microsoftu czy od ich studiów pewnie tam będą, chociaż w dalszym ciągu po przejęciu Activision Blizzard, zobaczcie jak mało gier Activision Blizzard jest dostępnych w ramach Game Passa, co jest też dla mnie jakimś kolejnym pewnie rozczarowaniem, tak, no bo w, wydawałoby się, że, że przynajmniej to powinno być na... na, na, na no ale wiesz, pierwszy raz dostałeś Call nie? of Duty zamiast za 350z, -a mogłeś sobie zagrać w scenie abonamentu i to było super, no, nie no, okej, okay. znaczy, pewnie dla niektórych graczy to było super, dla mnie niekoniecznie, bo tam, tak jak mówię, na no, przykład Call of Duty już mnie tam za bardzo nie interesuje, ale to jest znowu bardzo, bardzo subiektywne i, i bardzo mm -hmm. indywidualne, nie? Natomiast e, wydaje mi się, że po prostu generalnie wiesz, no, mieliśmy. E, była fenomenalna ta poprzednia generacja PlayStation 4, gdzie jak cały czas odkrywam kolejne gry z, jakby z, z PS4, no to to po prostu są niesamowite tytuły. A potem nastał Jim Ryan, zrobili gasy, pełen ogień, wiesz, <grafy> i, i niestety nie wiesz, na, na pewno tak. micro, na pewno Sony też ze swoją strategią, y, że tak powiem, daje cia dało ciała y, w tym no. sensie, że wiesz, że oni chcieli robić te, te gry usługi. Zobaczymy, no, no ile gier, zobacz. usług tak skasowali nie? W Sam powiedziałeś, że wiesz, PS4 Pro i od razu miałeś Horizona, Days Gone, jakieś takie hity, na które czekałeś i chciałeś kupić tę konsolę a kupiliśmy mm -hmm. PS5 Pro i de facto nie ma żadnej gry takiej zapowiedzianej. No, może Ghost of Jota je, okej, okay, ale, ale jakby takiej gry, która wiesz, że będzie super, bo na PS5 Pro szykowana, nie? No nie mam. Mm -hmm. Dobrze, no przecież to jesteś to... jakoś tak. No pobóżny. tak, ale ja, jakby ja, ja nie traktuję a tak do końca PS5 Pro, że wiesz, że dla mnie. Ja, ja i tak bym kupił PS5 Pro, tak czy siak, tak? Bo dla mnie fakt, że mogę grać w Dragon's Dogme w lepszej rozdzielczości, mm -hmm. czy, czy w to lepszym finala. klatkarzu, tak? Nie, tak? nie, w rozdzielczości, tylko w lepszym klatkowym. Rebirth świetnie wygląda. Nie, to wiesz, no to, to, to mi to wystarcza, tak? Jakby to jest dla mnie... Ale ja tak samo, z takiego ja samego założenia wyszedłem, może nie z tymi samymi grami, ale jakby tak. Karozy. Tak, tak, także wiesz, także ja tam specjalnie nie miałem jakichś oczekiwań dla mnie to tam nie jest ten... Aczkolwiek oczywiście, mm -hmm. tylko wiesz, po prostu generalnie, no i wiesz, i te firmy idą w bezpieczne tytuły, nie? jakieś mm -hmm. Spider-Man 2 i tak dalej, który, tej klanki to są gry, które, wiesz, no jakby, umówmy się, no to jest taka papka, wiesz, popkulturowa. Kto to lubi, to to, to gra, Natomiast... Mm -hmm. y no nie wiem, no tak. jakby dla mnie, dla mnie mm -hmm. jakby założę się, że, że, że szósta, nie szósta, tylko PS6, czy, czy kolejny Xbox, znaczy nie Prime. wiem, czy będzie kolejny Xbox. No Xbox zainty, Prime również. ma być, tak. Ale e, to, to wiesz, to, to znaczy, no ale nie wiem, czy będzie. Ja powoli zaczynam wierzyć w te plotki, że faktycznie nie będzie nowego sprzętu. Xbox? Nie będzie starej Xboxa, moim Więc... zdaniem. Ja jestem w stanie się, się założyć, że o, o dobry. Ja nie dobry. robiliby tych ruchów, nie robiliby no. tych ruchów z gier na Sony, gdyby, gdyby jeszcze wierzyli w to, że mogą wydać sprzęt, na który, e, który chcą sprzedać dzięki ekskluzywnym tytułom. Kropka. Nie, bo już nie ma ekskluzywnych tytułów i to można uczyć. dyskusję. No tak, ale wiesz, ale jakby wracając do punktu wyjścia, no to ja w dalszym ciągu, w ciągu nie rozumiem do końca, jak ludzie mają się przyzwyczaić do Game Passa i zacząć kupować Game Passa, jeśli my mówimy, słuchaj, graj sobie na tej swojej konsoli, którą bardziej lubisz. Oczywiście musisz zapłacić za tego Indiana Jonesa, żeby zagrać go na PlayStation, ale sobie graj na PlayStation. No to, no, po co wiesz, co, ludzie to jest mają tak że, z, Game Passa? że bardzo dużym na przykład czynnikiem który dla nas nie ma znaczenia, ale jest grupa ludzi, którzy na przykład czekają na wyjście jakiejś gry, która wyszła na przykład na innych platformach na PlayStation właśnie po to, żeby na przykład nie wiem, mieć zrobić tam platynę, wiesz, te pucharki. To jest dla nich istotne. Mhm. I wrócą na przykład do jakiejś gry tylko po to, żeby zrobić tam pucharki. Więc to jest jakieś przywiązanie do marki, do pewnego jakiegoś takiego systemu. No więc, więc pewnie będą kupować na przykład te gry, ale jak przyszedł taki moment, że faktycznie ten Game Pass wchodzi na, na, na wszystko i Microsoft się dzieje, nie. Wiem, po połowie kasą z innymi. Mi się wydaje, że Sony by się nie zgodził na to i Nintendo też, że, że wydaje mi się, że nie, nie ma takich klientów. Ale o Nintendo to pamiętasz, by... co, co powiedzieliśmy. No, to będzie, będzie tak, że będzie GeForce Now na Nintendo i tylnymi drzwiami yy, będzie Game Pass, bo jak będziesz miał GeForce Now, to będziesz mógł sobie odpalać Game plotki, że Game Passa no, przez chcą GeForce zrobić... Now pilota do Game Passa też Microsofta propos sprzętu nie Przenośne jakieś ala Steam Deck tylko dla Game Passa. Nie wiem też tak czytam o tym. No się tak wieża, rafu, wiesz, nie mają tego mnóstwo. Ostatecznie, nie? ale słuchajcie, ostatecznie jakby z całym szacunkiem. Ja wiem, że granie w chmurze działa. To jest doświadczenie, tak. które może być fantastyczne jak spojrzę na GeForce Now i to jest doświadczenie, które jest PlayStation Portal działa, słuchaj. Testowałem tak, no i to, i to, tak, i to jest doświadczenie, które może być takie troszeczkę różne, tak, w zależności od urządzeń, z które się łączysz. Ale generalnie no, każdy z nas, myślę, graczy, woli grać y, natywnie na sprzęcie. Czy to będzie PC, mm. czy to będzie Xbox, no tak. czy to będzie PlayStation. No bo jednak stary, odpalasz tą grę, y, czy odpalasz ją sobie w tych maksymalnych ustawieniach, dla danej platformy oczywiście, y, nie ma, masz te naprawdę mikroopóźnienia. Poza tym wydaje mi się, że są cały czas jest mnóstwo gier, w które sensowne granie. No ja sobie wbijatyki, już nawet nie mówię wiesz, o tych FPS-ach nieszczęstych, bo nawet w Call of Duty, jak grałem w Game Passie chwilę w streamingu na telewizorze, to nawet było spoko. No ja widziałem ale... Cyberpunka na, wiesz, Ultra RTX, 7.4K w GeForce Now i to znakomicie chodziło. Nie? No, ale GeForce Now to już w ogóle nie mówię, tylko, że pamiętaj, że na za GeForce Now musisz, za ten Ultra tak. musisz zapłacić, tak? Bo GeForce no, tak. Now w wersji darmowej, no to masz powiedzmy kolejki 1080 no, Ale w kontekście t... tego, że czy wybrałbyś tak, no. na przykład granie na GeForce Now Ultra w tym abonamencie, nie, tam jest 100 zł, 200 zł 100, z tego korzystała. Tak, no, no. ja na Indiana Jonesa na premierę ja grałem sobie na GeForce Now. No to po co ci wtedy faktycznie Xbox czy Game Pass, nie? skoro tam to lepiej chodzi, teoretycznie dzisiaj. No nie wiem, jak to tak. będzie za rok. Bo jakby przyszłość no jest to... ciekawa dla mnie. No, no. no, no tak, ale wiesz, ale parę... to, to wtedy ci rosną koszta, bo masz i musisz zapłacić za Game Passa, i musisz zapłacić za GeForce. Moim zdaniem 109 zł. Ja wiem, że ta usługa jest super, że to jest niesamowita jakość, 4K, jest... Przepaść jest mm -hmm. w streamingu między Game Passem a, a tym, co masz w GeForce Now. Yy, ale to jest 109 zł stary. To jest mm -hmm. sporo. I do tego jeszcze koszt Game Passa. Umówmy się, ja wiem, że Game Passa można wyhaczyć tani, no ale jeżeli jesteś, powiedzmy, zwykłym łosiem jak ja, no to ja zapłacę te 69, 7, nie wiem, ile teraz Game Pass kosztuje 70, i sobie po prostu tak. będę miał, to wiesz, to 200 wyprawie muszę miesięcznie wydać, nie? Do tego, jeszcze, do tego dolić jeszcze alkohol, yy, papierosy. Się, życie dzieci, tak. kobiety tak, tak, tak, tak. No. i tak dalej. Znaczy, muszę się wam wciąć, bo mam jeszcze tutaj parę takich wątków i Klatka właśnie tą długą postawić. dyskusją, Dobry, bardzo okay. dużo okay. Tych, te, tych wątków, które poszli nasi słuchacze w komentarzach, żeby coś No ja To jest ciekawe, no. ja od, od, odznaczacie, no. więc ja po prostu za każdym razem, jak chcę coś dodać, to ja już widzę, że tutaj mogę to odznaczyć, więc tak. Tutaj to że smutna grania. trajektoria tak. Xboxa i nieustający marsz w stronę cyfryzacji. Rozumiem, że jest to nieuniknione, mm. ale czuję, że odbiera się nam wolność wyboru. Cytując klasyka, zależy kto, w jaki sposób tę kulturę konsumuje. Koniec no. cytatu. Ale chciałbym, żeby nie wszystko dążyło w stronę całkowitej efemeryczności. To komentarz Michała W. Ładnie. Ehm, tak, no tutaj o niektórzy... To byłem ja, mówią, ja że, Tak. Że y, cieszą się y, niektórzy gracze właśnie z gier, które wydaje Japonia, Korea, Chiny, dlatego, że one skoncentrują się na czystej frajdzie, y, y, że narzeka się, że za dużo jest na PC tych launcherów różnych, których jeszcze dodatkowo wymagają inne konta, no ale to jest też jakiś taki znak czasu. Ten rok był sobie taki, taki sobie dla gier AAA, ale dla Indyku wybitny, czyli znowu to powtarza się, co, co wcześniej mówiłem, wcześniej mówił jeden nasz naszych słuchaczy, niestety nie zdążyłem jeszcze wszystkiego zagrać, ale Balatro, Animal Well, Lorelai Thousand X Resist, Rise of the Golden Idol, to gry wybitne. Niestety ogólna sytuacja podcastów YouTubeowa od jakiegoś czasu nam mnożyło się sporo pato streamerów, youtuberów, którzy chcą szybko dorobić się z głosu, tworząc materiały one innej jakości. To my. Nie, nie, to właśnie się wiedziałem, że chodzi o, o, o tych modnych, ostatnich grifterów, chyba. Chociaż A. powiem ci, że to jest. To ostatnio widziałem takie zdjęcie przy stole właśnie chłopaków, i, i, i to wyglądało, że, że tworzą ciekawą paczkę. Gry AA w większości już dawno stały się za drogie w produkcji, w efekcie muszą być na wskroś bezpieczne, wręcz asekuranskie. Stracił swój pazur, chęć do rozwijania medium, gier wideo i pogoń za innowacyjnością. Gry AA stały się rozrywką dla starych, leniwych, zmęczonych dziadów. Rok 2024 <gry> dał mi to mocno do zrozumienia. PlayStation 5 Pro i brak napędu, czyli de facto zapowiedź antykonsumenckiego chodzenia... Odchodzenia od fizycznych i monopolizacji wewnętrznych sklepów. Czeka, czekaj, czekaj, muszę się wciąć. Jak mogę się wciąć. Z mobilizowało ale... mnie do porównania się z dużymi konsolami na rzecz PC Master Race. Tak? Przepraszam, a propos konsumenckiego podejścia. Miałem taki fajny raport, akurat sobie przypomniałem, bo, bo robiłem w grudniu odnośnie rynku 2024 gamingowego na całym świecie. I Zapadło mi w pamięci dwa, dwie rzeczy mi zapadły. Jedna, że wartość rynku była w zasadzie taka sama jak za 2023, czyli dynamika na poziomie praktycznie stagnacji. Może inaczej stagnacja była, jeśli chodzi o wzrost rynkowy, czyli praktycznie zero tam pół a ta branża zawsze rosła niesamowicie, nie? No, przy wartości 184 miliardów dolarów, no to nawet każdy procent to jest jakiś ruch, nie? Anyway, to co zapamiętałem, że właśnie było porównanie sprzedaży w wersji cyfrowych do w wersji fizycznych i tak naprawdę całościowo, jak sprawdzili, to to było słuchajcie, jakieś 6 czy 8% teraz z głowy mówię w wersji pudełkowe do wersji versus fizy w wersji cyfrowej. No to, to jest przepaść. nie, nie było Ale to na było konsoli. na jakiejś konkretnej konsoli? tak czy Nie, czy to, to było konsolach? na konsolach, na wszystkich konsolach a. razem, a obok jeszcze była tabelka z PC-tem, gdzie wiadomo, że PC to na no PC to pewnie 99, tak, tak. tak, tak. Ja, ja nie znam nikogo, nikogo autentycznie, kto kupiłby grę, w wersji pudełkowej i nawet wydaje mi się, że nawet jak kupisz grę w wersji pudełkowej, to wiadomo, że ona się liczy w tej statystyce, ale koniec końców to wbijasz ten kod do Steama i tyle, nie? I tak ją cyfrowo ściągasz, nie? To nie jest tak, że instalujesz ją z płyty. No tak, tak, tak, Dlatego ja wiesz, Ja, ja nie mam w moim pcecie, y, tego, odtwarzacza no, nie ma napędu w PC-cie, tak? Ale nawet ja kupuję, nie mam wiesz, miejsca, no. wiesz, nawet ale nie ma szuflady. A ja ogóle... mam napęd w PS5 Pro. Pierwsze co kupiłem, to wsadziłem, żeby moje wszystkie pudełka okay. działały. Nie? Tak, tak, tak, tak. Ale taka jest tak, przyszłość. Tak, ale Natomiast... ja, myślę, że, ja myślę, że z tym napędem to wiecie, to, to, to jest kwestia czasu po prostu. Mm -hmm. tak no dokładnie, tak. no to, bo, to, bo żaby trzeba gotować wolno. a nie 5 szybko? lat nie będzie już. No. Będą takie wydaje. po prostu wolne gotowanie żaby. My ci dajemy tutaj opcję i, i to dlatego robi to lepiej Sony niż Microsoft. Bo Microsoft powinien zrobić na przykład też modułową konsolę, czyli dać ci tą, że kupujesz tego all digital, ale powinna no. być opcja. I oni to przecież kiedyś mieli, pamiętacie? No nie, no, ale w bazowym serii w bazowym serii seksie masz napęd. Ale A nie, chodzi no. mi o to, żeby zrobić to modułowo. Żebyś mógł taniej kupić to. Nie, oni chyba nie wycofali tego serii seksa, tylko oni po prostu niektóre rzeczy, Wycofa... tak jak Polska, nie ma go w ogóle. zostały Albo uznane Ilandia. za... Mało pro te. Nie ma, no byłem jak babcie kocham, no. byłem w sklepie i była od góry do dołu Xboxa, wszystkie na biało. I mhm. na początku myślałem, że to są Series s -y, nie? I dopiero później się przyjrzałem, nie, no to są te, te, nie wiem jak się nazywałem. O na nie, że to są smutne konsole, bo to są sad. Mhm. Series S All Digital, czy coś takiego, nie? wiem Jak to tam się mówi. To dawaj dalej, kiedy zapisza dziesiątka. Dobra, dobra, to jeszcze tylko parę tytułów muszę tutaj przeczytać. Robicie dobrą robotę. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Care Day tutaj pozdrawia. Gratulacje yy, dla Was. Panowie, no. Tak, tak. Yy, ktoś Dzięki. podkreślił, Dzięki. że CI Games yy, jest dobre, bo wspiera gry i że w Lords of the Fallen da się grać po jakiejś łatce, czyli też to pokazuje, że jednak nie porzucili gry po premierze, tylko cały czas ją poprawiają. No trochę taki kasus cyberpunka, nie? tak się uczę. Ja nawet to odpaliłem, bo to zdaje się wpadło do w którymś momencie do, już nie pamiętam, chyba do Game Passa. Nie wiem, tak, czy też na PS Plusie nie jest. I wydaje mi, albo jakiś trial może na PS Plusie, nie mam pojęcia, ale jest, wydaje jest mi się, to, że tak. przez chwilę grałem w Game Passie, i nawet mi się podobało. Nawet bym w to zagrał, wiesz. Ja, ja lubię takie mm, słowa. Ta, tak. Mi się pierwsze Lords of the Fallen podobało. Ja pierwsze Lord, Lords of the Fallen, te oryginalne, które wyszły jeszcze na Xboxa One, kupiłem na płycie normalnie i słuchajcie, i ta gra była tragicznie zoptymalizowana na tym Xboxie. Tam po prostu były takie spadki w rejestry 20 klatek, że Saka. No, znaczy, ale ja, gra ja była na 4 grałem i, i, i też to, to była taka... Taki dark souls, polski dark souls, zrobiony przez chyba Niemców, no nie? Ale pod, pod szefostem chyba Tomka Gopa, Więc nie, nie, znaczy, ja nie wiem, ile było, powiedzmy, polskiego zaangażowania w to, oprócz, no nie, nie wiem. No, ja to, zawsze myślałem, że to była polska gra, ale okej. Okay. Znaczy wydawało mi się, że to była robiona, znaczy zarządzana. Wiesz, design in Poland, main in Germany, albo coś takiego. No. 2004 uświadomił mi, jak dużo mega dobrych gier można dzięki wstecznej kompatybilności ograć za mniej niż 50 zł. Weżę niedorobionych premię za 350 zł. Można kupić na przykład XCOM 2 za 12 zł. Kolekcję Bioshocków za 40. spędzi setki godzin na wyśmienitej zabawie. Napisał Raszko. Kolejny pozytywny komentarz. Reżyser, stary, reżyserem gry masz rację, to było CI Games było wydawcą, a reżyserem gry był Jan Kloze. Tak, a nie Tomasz no. Gop? a chyba, że to nie. No nie. Może Tomasz Gop, nie wiem, był szefem od jakiegoś tam. Na walki pewno czy był czy zaangażowany czy? w pierwsze no. Lords of the. Fo Lord, no patrzę pierwsze, 2014 rok. rok. No, Projekta no, mogę w Kamer też... Timo treffer. Tak, poprawcie mnie, to jak, jest, jak to wyglądało. Zobaczyłem na niemieckiej wersji. wersji. Mm -hmm. Może na niemieckiej wersji jako niemiecka gra będzie więcej o Polakach. Tak. Podziwiam was za pasy, w jaką, e, jaką z, w swoim wolnym czasie prowadzicie podcast. Naprawdę lubię was słuchać. Fantasmagieria najlepszy podcast, który jest ze mną od wielu lat. Świetnie, że nadal trwacie oraz udaje wam się znaleźć czas i motywację do dalszego nagrywania. Damian, zaproś, czy misia i doktora Judywa, bo już lata go nie było. Pozdrawiam i powodzenia w dalszym nagrywaniu. Rafał. Yy, to Rafał, ty ty pisałeś, czy jakiś inny Rafał? Nie, nie, ja nie. inny Rafał. Yy, yy, dobry odcinek 600 o historii podcastów wygra w Polsce zapowiedź Alien Isolation 2 do odnotowania, bardzo dobra no to już będę się streszał w takim razie co na minus hejt wylewający się na Ubisoft beznadziejna polityka Sony co tutaj jeszcze było Zmiana polityki Microsoft w, w, w temacie ich eksów Tak jak mówię, no dużo żeśmy już tutaj omówili, mm -hmm. więc to, to przeskakuje Bardzo duża ilość gier z gatunku, a to też powiedziałem, JRPG O, to jest długi, fajny komentarz, to muszę go przeczytać Podcastów słucham od 2008 roku, bodajże od Where's That Fire To był podcast Pana Opydło wraz z bratem od Diablo 3 Raczej nie przyzna się do tego, że nagrywał, dziś e, tworzy rzeczy profesjonalne To były przymiarki Słyszałem dużo nawet. E, przepraszam. Słyszałem dużo nawet. Ja czytam to jak to jest napisane, nie, że ja nie umiem mm -hmm, czytać. Mm -hmm, no słyszałem to. dużo nawet lata temu, wysłałem do Fantasmagierii mail z propozycją zmian, który, który został zignorowany. I no. słusznie, bo trzymacie poziom. Jako samozwańczy weteran zauważyłem, że słam. Coraz mniej podcastów. Możliwe, że to sygnał, że trzeba zmienić koncepcję, bo stara gwardia się wykrusza, ale fantasmagieria naprawdę trzyma stały, wysoki poziom, co jest dowodem na olbrzymie zaangażowanie twórców, co doceniam. Z innymi podcastami złapałem beef. Tutaj nie będę e, wszystkiego czytał. To mhm. jestem ja. <grywa> <grywa> e, traktują do miejsca, dopowiadają, jak się rozstają z butelką. E, Okej. Okay. No i tu jest problem, bo podcasterów jest mało. Myślę, że w skali kraju 30-40 osób. Ja myślę, że tych podcasterów jest więcej. Może, no więcej. może tych growych, growych jest jakieś takie ścisłe. Groma masa jest przecież tak naprawdę. Tak. No. No. Znaczy jest, jest, liga, jak się mówi, ekstra liga, nie, ekstraklasa, no pierwsza liga, ekstra, ekstra klasa, nie, to się zawsze mówi. najwyższa, najwyższa klasa rozgrywek to jest. Generalnie ekstra klasa. Ja kiedyś w ekstra klasie było tylko 12 drużyn, to byliśmy w ekstra klasie. Nie no, ty teraz, jesteś magnatem teraz... podcastingu, a ja jestem akolitą, czy tam wiesz. Tak, tak. No. No. Znaczy I ja myślę, to... że w ekstra klasie to grają, wiesz, Kiszak, Daikus. I wypadałoby wszystkich szanować, a jakoś nie potrafię. Panowie, trzymacie poziom i będzie dobrze. Dachman, masz autentyczny, nieodkryty jeszcze talent. Nieodkryty jeszcze. Talent <głos> ta monologowania. Dla mnie premiera każdego odcinka to malutkie święto i tak po widzę w Fantasmagierii spuściznę nieodżałowanego świętej pamięci Kuldana. Hmm. Naprawdę dźwigacie to wszystko. A Julesowi osobno dziękuję za krzewienie swojej pasji i opowiadanie o malowaniu figurek. Graniu hmm. w Age of Sigmar Myślę, że nie jedna osoba zaczęła się zastanawiać na poważnie o takim hobby. Tutaj nie podpisał się nasz drogi słuchacz, ale tak mi się podobał ten komentarz, że musiałem go przeczytać. No bardzo ładny. No cóż, no to już no nie było Tak, dużo się fajnych czyta, komentarzy, tak ja. ale myślę, że, że po, części, po części żeśmy tutaj o nich powiedzieli, więc wracamy, panowie, do czego? Do to, dziesiątki. Do to, to, to, to dziesiątki. Mhm. się. Nie, tak dobrze mówię. Pierwsza dziesiątka. Dobrze. Nie. Ja mogę pierwszy powiedzieć. Przepraszam. Gdzie my jesteśmy? Pierwsze dziesiątka. dziesiątka. Dziesiątka, tak. Było miejsce 11. I Rafale, to już jak masz tą swoją listę przygotowaną, to też możecie cię wrzucać. Nie? Ja nie będę, ja poczekam ma, do, ma, do ma, tego ma. momentu złotego. Ale klasycznie Huellet zaczyna, w sensie ty czy Huellet, tak. ja. Tak. Nie no, ja zawsze byłem drugi, ale mogę akurat zacząć, bo ja mam unicorn Overlord, o którym Ja już chyba już jestem najstarszy. Więc. Nie, Rafał, z którego jesteś miesiąca? W sierpie. No, to, jest to Panowie, wiecie, że my wszyscy jesteśmy ten sam rocznik. A to jestem jest najmłodszy w takim razie z was. 8-0. Tak. No. tak, ja jestem najmłodszy, bo jestem z grudnia. To jesteśmy jak ci. Dziady, a imię jego 84. Stranger, Stranger Things jesteśmy. Stranger z... Dziady, no. z Miskiewicza. <laughs> Panowie, miejsce dziesiąte, Prince of Persia, The Lost Crown. Okej, okay, bo wiem, że Juliusz nie skomentuje chyba, ja mam to... Nie, ale... skomentuję, bo tak? ja skończyłem. Ja, skończyłem. A, ja chcę sobie tą okay. grę kupić na, na, na Switcha, tylko w pudełku i nigdzie kurna nie ma tego. Na premierę było. No, no wiem, dobra. ale ja chcę teraz kupić, jako taki dziad. A ja wam powiem, że u mnie na piątym miejscu jest aż tak wysoko Prince of Persia. Mm. Nie zdradzę, Dlatego, że... nie zdradzę, powiedz powiedzieć, a u mnie jest wyżej. A ja nie mogę zdradzać, tak? Ta, Aha, ta, ta, dobrze, ta. to jest wyżej. Żeby nie było. Dobra, czyli na twoim miejscu już o dziesiątym jest co? No powiedziałem Unicorn Overlord, dlatego aha, o tym już aha. rozmawialiśmy, więc tak, nie rozmawialiśmy. ma sensu, żebyśmy o tym rozmawiali. A u mnie na dziesiątym Ale... jest ten: Lorelei and the Laser Eyes. jest. No. na to w skrócie? Tak. Na dziesiątym? Jest... Czy... Nie, zaraz, poczekajcie. Na dziesiątym. Na dziesiątym, na dziesiątym. No, na dziesiątym tak, bo surrealistyczny klimat, jakaś fajna babka chodzi i szuka odpowiedzi na pytania, niesamowite zagadki fajne, mi się to podoba. No, ona jest u mnie na celowniku, dlatego, że właśnie dużo takich pozytywnych rzeczy słyszałem, między innymi od Ryszarda, więc to jest... No, Ryszard mi mówi o tym w chyba na Dragonsach, tak. ja tak nie wiedziałem, o co mu chodziło. Znaczy, no, ona no, wizualnie, tak tak patrzysz, to, to, to, to, to nie, nie zakochasz się po zdjęciach, to chyba trzeba po prostu nie. zagrać. Nie. W ruchu, tak. tak. tak Miejsce dziewiąte, Space Marine 2, Warhammer 40 tysięcy. To ja znowu powiem, u mnie wyżej. No. U, mnie u mnie metafor. U mnie chyba też jest wyżej. Za, aż zerknę, czy u mnie jest w, w piątce w ogóle, czy, czy po prostu jest wyżej. No ale yy, czy u, u już A, metafor, a jak jest miejsce tak? A to u mnie jest Alien Rowking Karszy na PSVR2, bo dawno nie gram nie dawał taki, wiecie, wiecie, takiej. Ale wiesz, takie radości podstawowej z bycia fanem marki obcego, bo to moje ulubione uniwersum i nagle dostaję grę, gdzie mogę być tym Colonial Marujęs, mieć ten karabin, ostrzeliwać, no się biegać, krzyczeć, jest super. Naprawdę polecam. O, to już wiem, bo ja sobie zrobiłem moją listę. To u mnie też jest wyżej. I najwyżej wspomnę w pewnym momencie, że, że u mnie też się pojawiło. Miejsce o. ósme. No tutaj już z, zacząłem... Y, z, zaciśnia się. Zacieśnia się. No. Tak? Ta ciekawe, lista. Bardzo ciekawe. Więc zacząłem hmm. już tak y, was też pytać, czy macie jakieś podejrzenie, co może być na liście na miejscu ósmym. Metodą hmm. eliminacji. Czas jeszcze nie Stalker 2. Nie. I już... No myślę tak, że Stellar Blade pewnie będzie wyżej. Wyżej, też obstawiam. Wukong obstawiam, że też będzie wyżej. Eee, w no też obstawiam, że będzie wyżej. Obstawiam No More. Eee, Balatra. Black, Mic Wukong. O. No... Nisko. Ja byłem przekonany, że będzie wyżej. I tak w pewnym momencie, jak zacząłem liczyć głosy tych gier, które się później pojawią... No to wie nie, no to jest w sumie uzasadnione. Ale naprawdę dużo osób głosowało na Black Mojootong, okay, ale po prostu głosowało więcej. Nie? Bo, u mnie jest wyżej. Bo... U mnie jest wyżej. Mm -hmm, mm -hmm. U, mnie, u mnie na miejscu ósmym, że tak się wyrażę, jest gra z, z Amigi, Rowcraft Craft. Gra, nowa oh. gra z Amigi, która wyszła w tym roku. To jest mm -hmm. taki mały cukieraczek. Miejsce w takim razie... Ale... A, ta, a, ta, a ta, u ta, Rafała? Przepraszam, u mnie? Ta, ta. U mnie jest Stalker 2, Heart of Chernobyl, którego grałem tylko 5 czy 6 godzin i zostawiłem, żeby sobie nie psuć więcej doświadczenia na Xboxie Series X. czasami nie tyle chodzi, ale poczekam, jak to tak naprawdę dobrze skociłem, czyli pewnie jeszcze sporo Ale to jest gra, która To jest trochę taki awanse, wiesz, tak. Tak, to jest gra, w którą niestety musisz władować te 60 godzin, może nawet więcej, jak jesteś takim graczem jak ja, bo ja chyba władowałem z 70. Poczekam na wakacje dlatego, tak na spokojnie. Ale za to, że Na miejscu wyszło, no. ósmym y, Animal Well. O, no to muszę zrobić. No i super, no i fajnie. No i co zrobisz? Miejsce siódme w takim razie. No ja jestem no. tutaj zawiedziony, bo jest bardzo nisko ta gra. Bardzo nisko, o, uważam, że o, powinna stelar, być wyżej. Bro. Uważam, że to jest gra, która na PlayStation 5 Pro zyskała z DLC, zyskała jeszcze więcej. Tak, Stellar Blade. No u mnie też jest na siódmym miejscu, co za piękne pokrycie, no pokrycie. <laughs> Juliusz, gdyby nagrał, przeszedł tę grę, odkrył wszystkie te ciuszki i tak dalej, bo ja pamiętam, jak ty mówłeś o tej Damian, grze ja, ja mam... lata temu. Powiedziałeś, że to tobie się podoba tak grę, będziesz mógł się przebierać w tej grze. I no to, tak, to było tylko, tym... tylko ja fi finalnie, wiesz co, mówię, jeżeli będzie na jakiejś promocji za 150 zł, to kupię, dlatego, że jakby ja grałem w demo i ten gameplay mi się podobał, a potem jak odpaliłem na PS5 Pro triala y to miałem jakiś problem z wejściem w ten gameplay. I ja się po prostu od tej gry y, jakoś tak niemiłosiernie zacząłem odbijać. Jakoś tak nie czuję tego gameplayu. To nie chodzi o to, czy on jest zły, czy. Ja po prostu nie czuję tego gameplayu. Musisz I wiesz, i ja bym się męczył po prostu grając w tą grę. Ale spróbuję no, no, Spróbuję, tylko mówię, no niech będzie na jakiejś promce, no, albo niech dadzą do PS Plus. Mm. No, bo ostatnio oddali go do War, a to może to też dadzą kiedyś. Pewnie. Skoro jest na miejscu o, siódmym, to wiesz. Nie ujęła grafikę, znaczy ta gra niedługo wychodzi ekrania. na, na, na PC, pe pe więc pewnie U, wow. pewnie będzie też. A na... to stare będą mody. Oh. To oh. będzie dopiero oh. to będzie zupełnie inna gra, stara. Gdzieś, to kto, Gdzie to słyszałem? Kto to mówił? Chyba na. Ojejku, na jakimś podcaście. Nie wiem, czy na. Oj, no. teraz bym przekręcił. Że gdzieś słyszałem, że na pewnych gier na przykład. Niektórzy się nie wy boją wydawać na PC, bo, bo japońscy aktorzy nie chcą być modyfikowani w tych grach. Nie wiem, czy może na podcaście Lawokado. Pozdrawiam chłopaków, yy, Pozdrawiam. tam wspominali. To albo gdzieś, albo, albo na jakimś innym. To przepraszam, że teraz nie zapamiętałem. Zupełnie nie, nie myślałem o tym, ale no, pchuch. zobaczcie, jak gracze będą mogli tworzyć stroje, to oni naprawią no, tę grę. Stare. Wszystko to, co zepsuli twórcy, oni naprawią. <grym> <grym> oni otworzą no. tę grę. Nie, tak, tak się yy, otworzy. Siódme tak. moje miejsce, tak? Tak. tak. Ultros. O, no. no i zapomniałem o tej grze. Odbiłeś. Ja się odbiłem. Nie jest no ja ja, ja, to była moja obsesja. Ja skończyłem, zrobiłem dwa zakończenia, zrobiłem True Ending. Ach, grafika niesamowita jest. No myśli, grafika, jest game, to, muzyka. muzyka tak. Wszystko jest świetne tak. w tej grze. Bardzo tak. Dla mnie za trudna trochę momentami. Okej. No Okej, okay. okay, no ale i dla Juliusz jest jednak wyjadacz. No ja byłem Wymiata. fanatykiem tej gry. Ja no na mnie po prostu w którymś momencie jakby obsesja. Wow, no. W sensie. no bo Juliusz na przykład w, w Black Week, Wukong no to po prostu, ale to jak będzie u Ciebie na, wyżej na miejscu, miejscu to no wtedy, wtedy myślę, że no możemy się Wukong, zatrzymać, tak, tak. bo, bo mhm. to na pewno jest temat, temat warty poświęcenia kilka minut yy, jemu miejsce szóste, Silent Hill 2 remake no to u mnie wyżej jest no ja, ja walczyłem u siebie z, z ustaleniem miejsca tej gry w, w rankingu i ostatecznie nawet nie wiem, czy się pojawił. Pojawiał, ale eee, tak, no, nie, ja się. nie mam zdania, bo to jak wiecie, horror. Ja raczej nie gram w horrory. Więc. Uh -huh, uh -huh. Znaczy mi się podoba to, że ja się strasznie bałem, że Blumber nie podoła jakby te, tej legendzie, tak, że nie dostarczy gry, jaką wszyscy by chcieli otrzymać, ale udało im się. I ja się bawiłem fantastycznie, szczególnie, że dostałem więcej niż oczekiwałem. No, abstrahując od audio niesamowitego pana Rejkowskiego, który tam odpowiadał za reżyserię dźwięku i za dodatkowe kawałki, no ale poza oprawę graficzną, która jest niesamowita. No i fajnie było wrócić do tej historii, którą trochę tam pozmieniali, delikatnie dodali coś tam, ale, ale było super. No i wydłużyli grę też mocno. Mhm, super. Mimo. Panowie, yy, miejsce szóste wasze, tak? No. no to kto pierwszy? A Okej, okay. to u, u mnie słuchajcie paradoksalnie Star Wars Outlaws, a, bo ja się bawiłem dobrze. Ja tam naprawdę spędziłem masę czasu, i, bo grałem na premierę przedpremierowo i potem jak wchodziły patche, sukcesywnie się coś tam poprawiało. Naprawdę sporo czasu utopiłem w tej grze, jakieś 30 godzin. Dla mnie to jest dużo jak na jedną grę. I mhm. pamiętam, że przeszedłem główną przygodę, byłem nawet zadowolony z, tego, z, tej, z tej wycieczki po, po świecie Gwiezdnych Wojen. I doceniam to, co oni tam zrobili. Abstrahując się oczywiście od tych wszystkich wad, technikali i niektórych rzeczy, które no, nie mają prawa się pojawić, jakby w, w produkcji AAA na, na, na premierę. No, ale wiemy, jak te gry dzisiaj wyglądają, jak wychodzą. Dlatego no, ja u mnie tak miary wysoko, jak na, na, na. Zapamiętam tę grę w sobie. Mhm. Z takiego czy innego powodu. Juliszu, twoje miejsce szóste? Eee, gra narkotyk. Balata. Balatro. Ja wróciłem do balatro teraz. Yy, I po prostu ta gra jest genialna. <grym> ta gra jest po prostu. Jest fenomenalna. No. ja po prostu. Przechodzę kolejne talie, i, i myślę, że jeszcze będę długo w to grał. To, ten design, ten gameplay, te karty, to wszystko to jest po prostu. Ja uwielbiam karcianki, więc, yy, więc wiesz, i, i no. No, nie wiem, ile ja wbiłem w balatro? No kurczę, zaraz wam powiem. Ciekawości. Billion hours. Nie, billion, billion. godziny mi, 35 godzin mi pokazuje. Uch. PlayStation. Mhm. Genialna gra. Absolutnie, absolutnie mhm. uważam, że to jest. To jest, to jest, taki, to jest taki przykład yy, designu połączonego z y, jakimś niesamowitym pomysłem. Czysty gameplay. Patrz, niby te same karty, które świat zna już od tylu setek no lat. No nie, no, bo te jokery jedna, jednak zmieniają. Wiesz, no nie, jest ale chodzi tak, mi o to, że to jest twist na stary, Ta gra na pokera, na to, ciągłe to jest... adaptowanie, słuchaj, znajdowanie nowych strategii, znajdowanie nowych pomysłów i jednocześnie robienie tego, N nie możesz grać schematem. Musisz no dopasować granie do talii, którą grasz, i musisz dopasować granie do tych jokerów, którzy się pojawią, ewentualnie zastanowić się jak najlepiej. Teraz na przykład dzisiaj grałem sobie chwilę i grałem praktycznie na strategię na małe ręce. Natomiast, na, czyli na wiesz, na góra trójki i pary, ewentualnie, nie? Para mhm. trójka. I, i takich miałem Jokerów, takich mi się udało wy, wylosować tylko niestety przed ostatnim bossem zmieniłem strategię wywaliłem jednego Jokera, kupiłem drugiego i niestety już nie przebiłem tego wyniku punktowego i nie udało się. No niestety niestety. Łączymy no, ale się to z Boloziliuszem właśnie... no. i jego małymi ręcami. Tak. Hmm. Miejsce piąte Stalker 2 Serce Czarnobyla. Okej. Okay. No ja się mnie... odbiłem od tej gry, no. Mm -hmm. Mnie ta gra wciągnęła, ale przede wszystkim tym, że ale chyba... ty grałeś w Easy Mode, bo na, na, na Wiesz, to jakby wrzuciłeś ale sobie słuchaj, te... Ale słuchaj, ale to nie atomy. ma znaczenia. Jakby twórcy ma. nie chcieli, żeby można było robić moda do takich rzeczy. Wiesz, nie grałem na tym, nie grałem nieśmiertelność, nie używałem żadnych, wiesz, Laser Eyes. No tak, nie, no no, nie, ale to nie jest taka łatwa. Nie, no ale słuchaj, ale zmieniłeś, no, jakby zmieniłeś. No jedynie no. co zrobiłem, co, co faktycznie, że nie musiałem się martwić o, o obciążenie yy, mojego bagażu pociskami, nabojami. Wszystko inne jak ja ja wiem, najbardziej. Że, ale to fair wiesz, play. w warstwie. Mi się wydaje w dalszym ciągu, że wiesz, w warstwie językowej mówisz jedyne, co zrobiłem, tak? Ale w warstwie gameplayowej, moim zdaniem. No, ale to jest, to jest, jest ale zmianę. właśnie esencją tej gry to nie jest paradoksalnie to, że ty będziesz na przykład yy, robił coś takiego, że będziesz chodził. Yy, znaczy, jedynie co by to zmieniło, jedynie, zaufaj mi, przeszedłem tę grę, zaufaj mi, jestem specjalistą. W tej nie zaufam ci, dlatego że twórcy <grym> zaprojektowali ją inaczej. Nie, oni już to poprawili. Ale chodzi Aha, o to. Czyli na PlayStation i na Xboxie też już tak, masz. E... Tak. No będziesz miał okay. piórkowe naboje. Ale chodzi o to, że to po prostu tylko sprawia, że nie musisz między tymi skrytkami co chwilę chodzić i masz jakby większą swobodę. Wiesz, ta gra jest bardzo realistyczna pod wieloma względami, na przykład tym, jak ci się zacinają w tych warunkach atmosferycznych bronie. I to jest tak, że w pewnym momencie to jest prawdziwe obciążenie że nie możesz sobie nie wiem, jak Rambo nosić w plecaku 20 karabinów. Mam karabinu. wrażenie, że już to mówiłeś na którymś podcaście. Nie, nie mówiłem tego, bo taki atak frontalny, jaki przeprowadziłeś na, i kwestionujesz moje, moje nie, kwest... nie, uwielbienie ja, słysza, do tej ja nie gry, nie, tego, nie, że ja nie sobie moda ja prostu... zainstalowana. Nie, nie, ja po prostu uważam, że... No, no nie, no ja się... Znaczy nie, bo... bo znaczy, ja dla się mnie modowanie, tak granie, w, wiesz, granie w grę i modowanie... Wiesz, to tak jak ja bym, nie wiem, zagrał sobie jakiegoś moda do, nie wiem, już Star do Stellar Blade gry, sobie który... zainstalował jakieś inne stroje. Ale to nie ma wpływu na gameplay, to wtedy bym się z tobą zgodził. Ale wiesz, nie wiem, do Stellar Blade, że masz nagle dwie broń. Ale widzisz, Albo, że... chodzi o to, że, że wiele modów jest, które wpływają na gameplay, ale na przykład to już jest kwestia tego, czy ty uznajesz, że one naprawiają coś? Czy one coś zmieniają? Czy one coś innego? Jest mnóstwo na przykład modów, no tak, ale które ja mam wrażenie, że gracze, wiele którzy aspektów grają, w Skyrimie. Ale wiesz, ja mam wrażenie, że gracze, którzy grali w tę grę na konsoli, no grali troszeczkę inaczej niż ty. No tak, na pewno. Zdecydowanie. No ale ja cię zada zadałem jedno pytanie. Czy możliwość po włożenia na głowę wiadra sprzedawcy w Skyrimie i możliwość wtedy swobodnego okradania tego sklepu to jest mechanika gry czy to jest coś, co jest jakimś takim to, to jest, to są w ogóle debizmem nie porównujmy, nie porównujmy gruszków z jabłkami stary czy z pomarańczami, mhm. bo, bo wydaje mi się że to są dwa różne przykłady, bo ty tu mówisz jednak mod jest jakąś ingerencją której gracz konsolowy nie doświadczy nie może tego zrobić Natomiast mechanika z wiadrem jest wszędzie taka sama: i na PC, i na Xboxie, i na PlayStation. Więc to są tak, dwie różne zanie, rzeczy. Na przykład, zostanie to naprawione na konsolach. Wiesz, to balans, jest zupełnie co innego, ale to są dwa zupełnie to są, to są no dwa to... zupełnie inne, to są dwa zupełnie inne, że tak powiem, przypadki, tak? Bo, bo czym innym jest coś, co jest już w tej mechanice i być mhm. może patchem to zdejmą, być może tego nie zdejmą, a czym innym jest jednak instalowanie moda, który zmienia coś wbrew twórcom. No twórcy nie zmienili tego na PlayStation, idąc za tym modem. Nie, nie zmienili wiem, tego na Xbox. Nie wzrok. śledziłem tego, ale jest milion, okay. ra, milion y, No ale przykładów to słuchaj, nie ma sensu to, prowadzić tej twór, dyskusji. No, tak. ja, ja się zachowuję, ja, ja y, trzymam się swojego zdania. Moim zdaniem to jest istotna, istotna zmiana gameplayowa. No to ja pamiętaj, żebyś sobie jeszcze właśnie utrudnił, no nie? Yy, grając tylko jedną ręką na padzie w, w Black Myth: Wukong. Bo ale wiesz. to, stare, to, to jakby... challenge challenge ja sobie... ale, co to, ale co to ma jakby co jedno ma do drugiego my mówimy no o mi zainstalowaniu o to, że jest... no tak, moda, ja o... który jest jakby ingerencją w, w coś no tak. co stworzyli twórcy, jest ingerencją zewnętrzną, musisz jakieś pliki skopiować musisz coś zrobić, musisz wejść w te katalogi i tak dalej coś co jest no tak. niedostępne dla gracza jak w takim razie ma podejść do tego gracz konsolowy no ale to jest problem gracza konsolowego no rozumiem, no ale to, nie. nie no, moim zdaniem to nie jest problem gracza konsolowego. Po prostu nie grasz w grę taką, jak ją zaprojektowali twórcy, tylko grasz w no tak, grę modowaną, jak sama nazwa że po prostu, mod... znaczy wiesz, ja jestem pro-mody, ale nie dlatego, żeby sobie ułatwiać, tylko w ogóle generalnie jako pro-mody, nie? Ja rozumiem, że ty też jesteś, tylko po prostu w tym przypadku ja nie mówię, ja, ja że ja to rozumiem. jest ułatwia. Słuchaj, ja nie mówię, że sobie ułatwiasz, czy nie mówisz... Sobie, tylko moim zdaniem to jest jednak ingerencja w coś, co twórcy zaprojektowali troszeczkę inaczej. I jakby jeżeli ty mówisz, że to nie ma znaczenia, bo coś tam... No ma znaczenie, bo jednak twórcy zaprojektowali tę grę w taki sposób, że ta amunicja waży tyle i tyle i ma wpływać na ten twój ekwiponek. No Okej, okay, ja no. okay, to znaczy, że ja nie muszę teraz chodzić często, ale może twórcy chcieli, żebyś często chodził do tych tych. Ja rozumiem, że to ma wpływ później na to, że dłużej grasz w grę, ona jest może bardziej żmudna, ale może twórcy chcieli, żeby tak było. I ty, instalując moda, to zmieniasz. No i okej. Okay. No ja po prostu uważam, okay, że no. dla mnie to ja jest, dał, wiesz, to jest, mam inne zdanie na temat dał. tego. No, no. no tak, no. no jak była te rekinie łuski, czy jak ta rekinia skóra była wprowadzona i ten, czy to Michael Phelps, czy ktoś tam tam, wiesz, wykręcał te rekordy. No teraz tego zabronili, nie? Chyba teraz tego nie ma bo to jednak dawało przewagę, więc ja Cię rozumiem. To nie o to chodzi. Ale co to... ma piernik do wiatraka, stary? Rozmawiamy o grach, a nie o pływaniu. No, rozmawiamy nie, chodzi o, o, o, i... o przy, przykładach, no nie? Znaczy, okej, okay, no, dla Ciebie to jest niemoralne, no, to są cały dla cały przy, okay. przykłady, wiesz, z, kompletnie z innych światów. Mhm. Słuchacze, bardzo ciekawy jestem Waszej opinii na temat tego, bo to jest ciekawy temat, to w ogóle nawet osobno odcinek można by nagrać, ale że nie mamy specjalnie czasu, to ja, ja, ja Was zapytam o Ja nie mam nic miesiąc. przeciwko modom, stary, jeżeli ktoś chce, że jakby niech moduje, tylko moim zdaniem granie w zmodowaną grę i później mówienie, że to jest, nie wiem, gra roku w cudzysłowie, mhm. wydaje mi się nie do końca w porządku bo jednak nie grasz w grę taką, jaką zaprojektowali twórcy, tylko grasz w grę, która została zmodowana, która pewne rzeczy, które twórcy inaczej... Jeżeli ktoś na przykład powie, słuchaj, Jules, w wersji konsolowej to, co wprowadza ten mod, który, z którym gra Damian, wygląda tak samo, no to okej. Okay. To jakby ja absolutnie zwracam honor i jakby nie ma problemu. Ale jeżeli jest tak, że wersja konsolowa w dalszym ciągu pod tym względem się różni od wersji pecetowej... No to wiesz, no to wydaje mi się, że mamy do czynienia z dwoma różnymi grami. To jakby gracze konsolowi grają w coś, co twórcy zaprojektowali, a gracze pecetowi, no jak grają po prostu w wersję zmodowaną, no jak sama nazwa wskazuje, nie wiem, co, jaka to wielka filozofia. Okej. Okay. Wasze miejsce piąte. Juliuszu, twoje miejsce piąte. No ja niestety na miejscu piątym mam Black Myth Hukong. Ja myślę, że to jest... nie. Znaczy ja myślałem, że ta gra będzie wyżej u mnie, wiesz, bo, bo ta gra mnie po prostu przeorała w którymś momencie. Ja, ja spędziłem w tej grze ponad 60 godzin i, i po prostu ta gra w, jakby na końcu w tym ostatnim levelu, i to nie chodzi o poziom bossów, o to, że mhm. oni są trudni i tak dalej, ale myślę, że jakbym miał wymienić dwa podstawowe zarzuty moje względem tej gry, yy, to są takie. Pierwszy bosowie potrafią być mega prości i po prostu przejdziesz ich z zamkniętymi oczami i nagle, stary, walczysz z bosem którego poziom trudności jest po prostu wyrąbany w kosmos. I teraz okej, okay, dla takich graczy, którzy lubią wyzwania, którzy lubią takie gry, którzy lubią masterowanie, którzy lubią uczenie się tego wszystkiego, czyli takich jak ja, pod pewnym względem to jest okej. Okay. Ale wydaje mi się, stary, że taki zwykły, w cudzysłowie, kowalski czy gamer, który po prostu odpalił sobie ten Black Myth Wukong, Jestem przekonany, że spora część graczy się po prostu od tej gry odbiła dużo wcześniej niż, y, ostatnia, y, niż ostatni boss czy ostatnia plansza. Bo tam po prostu są takie momenty, w których y, takie walki po drodze, jest, ja myślę o kilku takich bossach, którzy naprawdę mnie gdzieś tam przeorali, ale jakby w którymś momencie... W, y, y, nie wiem, na ile mogę spoilować, no, w, y, ale mhm. w tej ostatniej planszy jest taki moment, kiedy walczysz z bossem i teraz tak, czasami w tej grze bossowie mają kilka faz. Okej, okay, znamy to z różnych gier. Czasami jest tak, że kończy się jedna faza, i, zaczyna, I jakby boss się całkowicie zmienia, zaczyna się druga faza. Okej, okay, też to znamy. Czasami jest tak, że jak się zaczyna ta druga faza, gdzie on się tam zmienia, to w międzyczasie nawet masz sejwa. Jest taki jeden boss, już nie będę mówił który, ale w którym, który działa w ten sposób, że jak pokonasz tą jego pierwszą fazę, to potem jest taki duży fragment fabularny i nagle tam w wyniku tej fabuły ten, ten, ten boss jakby się znowu zmienia i ty dalej z nim walczysz. Ale jak zginiesz, to już nie musisz tej pierwszej fazy odtwarzać, tak? Przed, przed tą animacją. Tylko możesz od razu przejść do tej, do tej finalnej. Ale czasami po prostu, wiesz, jest, jest taki moment w, w, na, tym, na tej ostatniej planszy, gdzie po prostu ja już po prostu już miałem dość tego, że mega trudny boss, pokonujesz go i nagle się zaczyna druga faza. I po prostu ty już władowałeś w tą pierwszą fazę wszystkie swoje skille, wszystkie swoje umiejętności. Okej, okay, jasne, pewnie. Trzeba się nauczyć, tak? bo tak zawsze było z każdym bossem w tej grze. Tylko po 60 godzinach ja już nie mam siły po prostu. Hmm. Ja już jestem ja już jestem przeorany. I, I Ale z trzeciej strony patrząc, no też nie chcę, żeby ta gra jakoś strasznie słabo wypadła, bo w dalszym ciągu uważam, że mimo wszystko to jest świetna gra. I hmm. pod wieloma względami naprawdę tak jak chyba prywatnie żeśmy rozmawiali. No, wydaje mi się, że wiesz, że y, The Game Awards i, i z całą moją miłością do Astrobota, no, wydaje mi się, że nie danie y, Black Myth Wukong, tego, tego tytułu najlepszej gry, w tym przynajmniej zestawieniu, y, no to jednak nie było w porządku. To nie było w porządku. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, Miejsce... to tyle mojego wynurzenia. Ale ja niestety nie grałem w Black Myth Wukong z modami, Yy, więc dlatego tak ciężko to przeżywam mi się wydaje, że wersja pozytowa to się sama przechodzi, po prostu wiesz trzymasz pada w ręce i już yy, wątpię, yy, ale na pewno są jakieś tego boca. Pa, pa, pa, pa. I bo zginie yy, Rafale, twoje miejsce piąte? no u mnie Prince of Persia The Lost Crown e, może hmm. dlatego, że ja nie jestem fanem Metroid <śmiech> rzadko gram w takie gatunki a Prince mnie jakoś zachwycił tym i bogatym światem, wiecie, tej baśni Tysiąca Jednej Nocy i naprawdę takiego wyzwania dla palców, wiecie, ja tam, tam były takie niesamowite rzeczy, kto grał ten wie, trzeba się teleportować, gdzieś biegać, skakać, w ogóle nauczyć się timingu, masy rzeczy, fajne, ciekawe walki z bosami, no i ta eksploracja bardzo mi się podobała, więc zapamiętałem to, bawiłem się świetnie i wszystkim polecam. Ale wiesz, no jest... że w tej grze można było też e, poprosić grę, żeby te trudniejsze momenty. Po Mogłeś po to strywializować. Miałeś wbudowane no górę ale nie chciałem. Chciałem po prostu, tak mi się to podobało, że chciałem pomasterować. No, Zmniejszały znaczy... wagę gry. Bo tak naprawdę przechodziła się sama właśnie. No ale to była Black część. Wiesz, ale to była moda. część designu. Tylko, że tak. to była część no tak. designu. To nie był żaden mod. Ale ja uważam, że możliwość modowania. Jeśli jest, Bo wiesz, są gry, których się nie da modować. Ja wiem, że na, na przykład nie wszystkie gry na konsolach się da modować, bo to wymaga jednak e, innego podejścia. Ale Bethesda wydaje gry, które mają możliwość modowania, tylko to jest zrobione. Tylko to jest ograniczone. Inaczej, tak. Tylko, no tak. Tylko wiesz, Nie, nie, nie, nie rozmawiamy o modowaniu, nie rozmawiamy o modowaniu. Już nie. Już ja nie. nie mam problemu z modowaniem, tylko chodzi mi o to, że jak modujesz jakąś grę, to, to znaczy, że coś modyfikujesz versus to, co zrobili twórcy. No. Tak, tak. Znaczy, powiem tak. Ja bym to porównał do tego, jak grasz w Warcaby, nie umiesz szachy, to wiesz, że są różne warianty warcaby. Nie, tak, no nie. A. Ale mówisz, czy ta damka może się poruszać? w Pełny ruch? Czy Chodźmy dalej. Na pole? Chodźmy to, dalej. Idźmy dalej. To bez tak. sensu przykład znowu. No. Idźmy no dalej. No, idealny, najlepszy. Jaki twój? Miejsce piąty? Czwarty? A twoje, Damian? Yy, no właśnie, zastanawiałem się i daję na miejscu piątym Space Marine 2. O. postanowiłem dać wysoko okay. bo to była taka gra, która jednak dostarczała mi sporo frajdy, ale tak jak sobie teraz o niej myślę, to ona jednak nie stała koło Gears of Wars pod względem właśnie nawet fabularnym i, i tego świata, ale była bardzo ładna, graficznie robiła wrażenie i w tych takich ciasnych korytarzach i na tych otwartych przestrzeniach, kiedy ta, ta wojna po prostu no, no, była na, na, na, na nieboskłonie i tak. No to jest no, bardzo dobry tytuł, ale mm, teraz panowie, wy, czy nie, teraz miejsce czwarte, tak, przepraszam. Miejsce czwarte. Mhm. Final Fantasy VII Rebirth albo Rebirth. No i super, ja się cieszę. Chociaż u mnie jest niżej, ale cieszę się, że, mm -hmm. Mm -hmm. że jest wysoko. A to ja, no ja bardzo skoczę, że... bo u mnie też na czwartym. Tak? No. Final Le Rebirth? Tak. To na DVD Rebirth. Przyszedłem, wyobraź sobie. O kurde. A jak, a jak chodzi na PS5 Pro? Wow. Ale z modami Rebirth? graźnie, nie? No niestety nie, ale. Niestety ale na wysu... konsoli nie ma modu. Dokładnie. <głos> na PC pewnie już Albo coś wstety. tam kombinują cwaniaki. Dobra, panowie, to teraz troszeczkę przyspieszę, bo jeszcze mamy. A moje miejsce czwarte. A przepraszam, o. tak, co ja w ogóle tej. E, u mnie tak Dragons Dogma 2. Mhm. O, wysoko, wysoko. To ja, ja mam. Wysokość, świetna gra. Mhm. Mhm. No to co, panowie? Y mamy te ostatnie miejsce zostawione na wielkie kabum. Więc zrobimy tak, że teraz odskocznia od gier, kategoria popkulturowa. muszę powiedzieć, że, że tutaj udało się, chociaż no, było bardzo dużo, bardzo dużo rozsza, bo to jest taka popkultura, bo to jest kategoria, w której można było wszystko. Od albumu muzycznego, poprzez, nie wiem, komiks, książkę, serial, film. Naprawdę bardzo dużo ciekawych propozycji. Ale, no, Skoro to jest ranking, no to wybrałem te, te, które najczęściej się pojawiały na waszych listach, drodzy słuchacze. I stworzyłem taką listę, a później jeszcze rozwinę w poszczególnych kategoriach. Pododajemy jakieś tytuły i wtedy ty, wy, wy też możecie dodać swoje um, typy najciekawszych takich popkulturowych um, nie wiem książek, filmów, e, gier planszowych, bo to też, też się pojawiło, więc... E, zacznę od najpopularniejszego tytułu, będę tak szedł, nie będę od dołu będę szedł od góry, ok? No. Serial Fallout i jeden z komentarzy tutaj yy, jeden ze słuchaczy pisze zaczynamy w żyć czasach, kiedy adaptacje gier, wideo są już przyzwoite i nawet mogą reklamować samą grę Fallout, Cyberpunk, etc. etc. LOL, bo tu pewnie chodzi o yy, o ten, ten, ten serial yy, Arcade, nie Arcade okay. Okay. No to Fallout chyba tutaj zasłużenie. Tak się zastanawiałem właśnie, że, że w sumie było mnóstwo świetnych seriali w tym roku, ale, ale chyba Fallout nas wziął wszystkich zaskoczenia jako graczy, że udało się trochę tego może mniej oryginalnego, bardziej tego betesdowego Fallouta, ale, ale, ale zrobić na wysokim poziomie. I chyba wszyscy tutaj oglądaliśmy, nie? Ten serial. Tak, ale paradoksalnie to nawet wciągnęło osoby w ogóle nie grające w gry, jak na przykład moją żonę, która powiedziała, że bardzo fajny serial, więc chyba o to chodziło tak naprawdę, nie, żeby zrobić ekranizację, która też adaptację, która będzie dla wszystkich. A także dla graczy oczywiście. No ja niestety nie jestem entuzjastą tego serialu, więc o daruję sobie już swoje komentarze. Drugie miejsce, jeśli chodzi o popularność, to jest książka Wiedźmin, rozdroże kruków. Czyli Kontynuacja, znaczy nie kontynuacja, no, prequel przygód Wiedźmina. Tak, jestem w stanie się z tym zgodzić, no bo jednak wiesz, Sapkowski, wszyscy czekali. Tak. Rewelacyjny styl od pierwszej strony, wołowina. Nie zapłacili mu z CD projektu. Znaczy, ja powiem szczerze, że chyba lepsze książki czytałem w zeszłym roku. Ale wiecie, niż tą, ale, ale, no tak, ale wiecie co? Wyobrażacie sobie, że my, Polacy, nie mamy Muzeum Wiedźmina w Polsce. Mhm. To jest w ogóle jakiś... Ale będziemy mieli muzeum Twin Peaks, więc wiesz, to tego nie znałem. Chyba, że mówisz o tym klocku przed Tom. Nie, nie, nie. Jak David Lynch zmarł, to w testamencie przekazał wszystkie artefakty temu przyjacielowi, przepraszam, nie pytałem nazwiska, który organizuje festiwal Camera Image, bo Lynch był wielkim tam, wiesz, fanem tego festiwalu, zawsze był u nas, nie? Aha. I, i Podobno parę kontenerów fantów dostali właśnie po Twin Peaks i po innych rzeczach związanych z filmami tego reżysera wow. zmarłego ostatnio, więc ciekawie, ja czekam, bo to będzie. No to fajna to, to rzecz, jest nie? ciekawa informacja, tak. Miejsce dziewiąte, serial Miejsce 9. jak yy, Jakie miejsce dziewiąte? Zastanawiam się, to będzie popkultura od miejsce... dziesiątego? Nie, nie, nie, Właśnie nie, bo poprzestawiałem bo, bo, bo, bo, bo, bo sobie... Może tak. Bo, tak, bo mi się te miejsca, bo yy, ten y, miałem od góry czytać, nie od dołu. Yy, mhm. trz, y, trzecie, trzecia pozycja, serial Szogun. Cóż za widowisko, mam nadzieję, że przejdzie do popkulturowego kanonu seriali obowiązkowych. No. no nie wiem, ja, ja mnie wymęczył ten serial. Okej, okay, Hiroyuki Sanada jako szogun fantastyczny, no ale on, tak jak gadaliśmy nawet ostatnio u mnie na podcaście, on, wszystkie filmy czy też seriale, w których pojawia się Hiroyuki Sanada są od razu plus 10 do, do odbioru. Natomiast sam serial trochę nudny, no książka jest lepsza cały czas i serial z Richardem Chamberlainem jest lepszy, no, całościowo. Ale okej, okay, no. No ja obejrzałem iż... dwa, dwa pierwsze odcinki, czy trzy nawet, już nie pamiętam, i mi się bardzo podobało, tylko później yy, jakby... Nie wiem, on traci ale na impact. pewno nie, nie przestałem oglądać dlatego, że mnie wymęczył. Ja chętnie do niego wrócę i, i, i będę dalej oglądał. Zobacz, on traci, traci impet po trzech, czterech odcinkach właśnie. jakby. Nic no moim nie zdaniem właśnie odwrotnie, to znaczy moim zdaniem on dopiero zyskiwał impet, ale Aha, okay. <głos> zupełnie, zupełnie to znaczy inna. Przepiękna scenografia, spojrzenie. to wszystko tylko, że No tak. tak, tylko, że żyjemy w czasach, że to wszystko jest generowane komputerowo. Ja już nie wierzę, Może że nie ten... ma wybuchów, wiesz, i bomb, no. i granatów. To są, są. No, ale na początku nie ma i do tego wiesz. Czwarty, musisz poczekać do trzeciego odcinka. Yy, Dokładnie. Dobrze. Nie, ale stary serial, czy po prostu? Tak, czwarty serial, znowu serial. Pingwin. Ale to poczekaj, to Rafał, to rozumiem, że teraz oglądałeś też tą wersję z Chamberlainem. Tak, odświeżyłem sobie na jesieni. Kiedy a, się okay. skończył tamten? Jakoś na, na wiosnę, na lat, lat, przed latem się skończył, nie? Tamten disney co leciał, a teraz odświeżyłem sobie. Ale z tam, z tam Chamberlain to jest klasyka, wiesz, to się inaczej ogląda. No tak, ale to nawet ale, wiecie, To się są inne czasy, to są, wiesz, to są no. czasy w kamiennym kręgu i tak dalej. Tak, dokładnie. Ja żyłem jako nie, taki, taki, serial, taki relikt w przeszłości, tak. więc jestem trochę w szoku, że wiesz, że. No. Że tak mówisz, to, ale okej. Okay, no. Polecam. że znaczy, w ogóle książkę polecam, bo sobie czytałem parę lat temu i jest nadal niesamowita. No, cegła niezła, tak, tak, tak. Ym, kolejne miejsce, tak? Yy, Pingwin, serial. Serial nie miał prawa być aż tak dobry. Kristin Miliotti skradła me serce, a Colin Farrell zagrał rolę życia. A, ja się serial... a mi się podoba. Tylko, że ja mam taki problem, że ciężko mi uwierzyć, ja nie wiem, bo szczerze, nie dokończyłem. Ja gdzieś chyba w połowie się zatrzymałem, bo, bo ja to późno zacząłem go oglądać i podoba mi się. Chyba Colin Farrell jakąś nagrodę zgarnął nie? Za, za, za tę rolę. Znaczy, ale... To nie jest stary z tym serialem tak jak z yy, Mandalorianem. Z A, Mandalorianem. Nie, że, że wiesz, że główny aktor tak naprawdę <śmiech> byłby statysta tak. jakiś go grać. Nie, <śmiech> no właśnie o to nawet chodzi, że nie, podobny, że tutaj jest fenomenalne. Wie. Ale wiesz co, to jest, jest fenomenalne, bo na przykład yy, wiesz, ten oryginalny pingwin no to on ma tą ksywę, wychowały go pingwiny i tak dalej. nie? A tutaj. A to jest dla tak mnie pingwin to będzie zawsze dany David. Tak, że on to ma tą nogę tak, gdzieś tak. krótszą, ma jak, jakieś szyny i tak dalej. I on po prostu chodzi jak Pingwin. I nie musisz, wiesz, nie, nic więcej nie potrzebujesz, bo to nie jest tak powiedziane, o, on chodzi jak to go nazywałem Pingwin. To jest kapitalnie zrobiony, zbudowany świat, tylko brakuje mi nie wiem dlaczego, bo tam po prostu nie ma Batmana, on zniknął. I to jest to jest jak z tym Jokerem, że też ciężko ci uwierzyć w świat. Gdzie jest antagonista największy, którego przeciwnikiem jest Batman, a tego Batmana nie ma. I, i no, były hi świetne historie z, z tymi z tymi yy, gościami. Tylko po prostu tak wie, że brakowało mi tego, aczkolwiek nie na tym się koncentruje ta historia. Nie? I, I też jest też problem, bo to jest. Yy, to jest znaczy to jest kontynuacja filmu The Batman nie? z Tatisem, i tam. Niektórzy aktorzy zostali zmienieni, bo postanowili, że nie zagrają w tym serialu i to moim zdaniem troszeczkę burzy to przejście, ale tylko na początku, nie? Więc dla mnie świetny serial, naprawdę yy, taki, yy, nie wiem, znaczy na przykład podobało mi się to, że też nie czułem, że to było też pewnie w studiu robione, nie? Że, że, że miałem wrażenie, że naprawdę gdzieś w plenerze to mogli kręcić, ale... No wiadomo, że teraz coś się tak naprawdę nie kręci tak, takich rzeczy. No ale serial Pingwin, wysoko. Ym, dalej film Alien Romulus. A to jest Myślę, ciekawe, że się znalazł że... na tej liście. Tak, tak. Jeszcze, jest, jeszcze są dwa inne filmy, to razu opowiem, tylko one są już dużo niżej, tak nie załapałeś się powiedzmy na, tę, na taką ścisłą czołówkę. Duna 2 i Substancja. No, substancja, filmy. to się nie tak. dziwię akurat tak, to jest, to jest to ale jeśli, chodzi, tak, jeśli o książki to jest ciekawe, bo, bo yy, tak zbiorczo yy, książki, które wydaje Gamebook, no nie, była była wspomniana książka yy, księga CRPG, którą bardzo bardzo polecam, bo to jest moja ulubiona książka o grach wideo znaczy jest kilka, ale ta jest taka top, top moja o przygodówkach, yy. point and click. a mnie tam tak, zaskoczyło, i... że w tej książce nie ma stary tego Monster Hunter'a nie ma Monster Hunter'a? no nie ma, no no ja akurat nie mam wierzę książki. ci, ufam ci, ale muszę sprawdzić. No zaufaj e... mi, bo jak ja, jak ja zamówiłem tą książkę i przy, do mnie przyszła, to pierwsze co z córką, to choć poczytamy o Monster Hunterze, nie? I potem taki ząk. <laughs> Musiałeś czytać o Eye of the Beholder, za miłki, co Tak. No. No, no, ale Almanach Gier Przygodowych też, też wydany w Fardy o bardzo ładnie. Bajty Polskie 3.0 nowa wersja. Ja w ogóle mi się wydaje, że Gamebook... To pięknie taki... wydane książki, naprawdę. No, Gamebook pięknie w ogóle wydane. jest takim objawieniem dla mnie na rynku wydawniczym właśnie książek gamingowych, bo okej, okay, do tej pory była open beta, ale tam trochę mam wrażenie, no, poza Doomguy'em jakoś w zeszłym roku nie było za dużo takich. A, Doomguy to nawet wcześniej, bo półtora roku temu. Mhm. Jakoś tak nie za dużo tego ostatnio. Tak, tak. No i na przykład ta książka o Tomb Raiderze to taki taki album, ale wydany w formie książeczki to też nie, nie najlepiej, mhm. wypad. Chociaż sama książka się... I bardzo fajnie czytanie. To ja nie... Co ja robię nie takie nie ciekawostki, nie. takie zapiski, jakieś, wiesz, rozmowy, tak, takie tak, publikowane tak. fakty. No. No hmm. i tutaj y, ktoś wspomniał, nie wiem, kto, bo się nie podpisał, ale wspomniał wśród gier planszowych grę Inferno. I Nie wiem, kto to, to mówił. pewnie wiecie, ja. Ale... <laughs> Był, była jeszcze jedna tak. gra planszowa. Wielkie, imponujące budowle. I nie wiem, czy... Tak, jest bardzo ja, mało to gier planszowych w tym Ale roku Inferno było... Inferno zdecydowanie stare. Inferno to jest w ogóle moje odkrycie. Kupiona gra w ciemno, totalnie yy, mm -hmm. nowa gra. Ja do dziś żałuję, że nie kupiłem y, sobie figurek i nie kup... znaczy tam figurki one nie są jakoś super potrzebne, bo one tam tak naprawdę góra trzy figurki biorą udział w grze ale że jakby że ich nie kupiłem i że nie kupiłem sobie monet, bo, bo myślę, że ta gra to jest po prostu najlepsze euro, w jakie grałem od, mhm. nie wiem, od czasów stary Kawerny, albo Le Havre, albo, nie wiem, Ora et Labora, tych wszystkich starych gier, wiesz, Rosenberga. Mhm. Mhm. No Gnialo. Już teraz tak... Mhm. To z, to z rzeczy, które... Yy, Więc niestety też... gram w wersję niezmodowaną. Aha. Oho. To się chwali. Piękny przytyk. Tak, yy, Delicious in Dungeon. <śmiech> Największe zaskoczenie, biorąc pod uwagę pomysł, to się nie mogło udać, a wyszło świetnie. Ja bardzo polecam. To jest dla mnie yy, takie anime zaskoczenie roku. Ja wspominałem o tym w jednym z odcinków. To jest yy. na Netflixie chyba, nie? To jest na Netflixie. To jest historia po prostu tych... tych, tych no, takiej drużyny, jak to się mówi, RPGowej, która, która przymierza te lochy, ale wiecie, no jest, są biedni jak mysz kościelna, a jeść trzeba. I wpadają na pomysł, że przecież można te wszystkie potwory, które tak w takiej ilości tam siekają, zjadać. I mają książkę taką kucharską, która to o tym mówi, ale mają szczęście, że znajdują po prostu mistrza kuchni, takiego, nie, nie George'a Formana, tylko tego, Gor jak się nazywa ten słynny kucharz tak na wszystkich Ramsey. Gordon Ramsey, tak? To on się mm -hmm, tak nazywa. Mm -hmm. Który po tak, prostu tak, przyrządza no, takie specjały i, i powiem wam tak, że on to, on to lepiej komentuje niż Makłowicz, bo tam jest niemal tak zrobione, żeby to były prawdziwe składniki, to możesz po prostu sam sobie takie potrawki ugotować. Tam to, to siekanie gdzieś pokazane, tu jak te składniki układać. Świetnie się ogląda, kapitalny humor i cały ten sens, jak oni po prostu coraz głębiej tymi lochami schodzą, a te lochy to po prostu raz wiecie, zimne ściany, a raz jakaś otwarta Wiesz krainę. I, i, a, a ja ci powiem, że y, y, my jesteśmy z córką fanami takiej mangi Łowcy Smoków i tam jest jakby... Bohaterowie latają takim wielkim statkiem powietrznym i polują, wiesz, na, na smoki, a potem je zjadają. W sensie robią jakieś niesamowite, właśnie wysublimowane potrawy. Stary. Dokładnie jakbym słuchał to, ten, to, to twoje anime. Tak. Więc zastanawiam się, czy to też nie jest tak, że to jest jakoś tam inspirowane generalnie tą, tą, tą manką. No manga musisz obejrzeć, to się, obejrzeć. To się ogląda temu, świetnie, nie? bo to jest taka no komedia... No obejrze, bo już ktoś tak. mi to polecał, już ktoś mnie, już mhm. wiem, kto łycha. No. Pozdrawiam. I tak nie będzie słuchał, bo już nie słucham tak. naszego podcastu, ale pozdrawiam. No bo to jest Xboxowiec i wiesz, jak, jak zacząłeś mm, narzyskać na prawda. Xboxa, to się odwrócił. A tutaj widzę, że bardzo mało ludzi Wspomniało o Dzień Szakala. Y, wspomniano o Deadpool and Wolverine w filmie. Y, pojawiła się też... Y, o, mam jeszcze jakąś grę planszową. Arks: Blighted Reach. Bardzo fajna planszówka. Trick-taking... Area Control Euro z dużą dawką interakcji. Dobrze działająca na dwie, trzy, cztery osoby. Um, komiksy. Nie Bardo znam. komiks. Nie? Ja to nie, w ogóle też pierwszy słyszę. Właśnie też liczyłem na to. Ale to może, sposób, wiesz, bo to może wspierana w jakichś kickstarterach i tak dalej, nie? I ja, jakby ja tutaj to o, jestem w te, te klocki. Od Duna Powstanie, gra planszowa. Draftozaur, gra planszowa ogrywam z synem. Znam. Ale to więcej stale. gier planszowych jest. Tak, tak, tak, tak, nie, to tylko tak właśnie, że myślałem, no że, że mniej gier planszowych. Są planszówkowcy. Film Matka siedzi broni". z tyłu, Islandzka czarna komedia. <grym> Tytuł <grym> siedzi... <tytoł> zachęca. <grym> tak. Jest jeden polski serial tutaj na liście, widzę przynajmniej. E, no. Idź przodem, bracie. To ciekawe, to był taki... Nie no, widziałem. Jest na Netflixie. Jutro, jutro, jutro, znowu, jutro Gabriel Zewin. Nie wiem, co to jest. Jutro, ju, jutro, jutro i znów jutro. Gabriel Zawin. To jest ta książka, którą polecałem w starym graczy, to może dlatego. Aha. <grafy> to jest książka o game day, o parze, która wiesz. O parze. O dwójce przyjaciół, która od dzieciństwa się spotyka mhm. potem inaczej. W dzieciństwie byli przyjaciółmi spotykają się na studiach, a potem razem robią gry. W jakim skrócie, oczywiście. Ktoś musiał przeczytać i ci wrzucić do, do tego. Tak, Tak, tak, tak. tak. Mars Express, fajny film, taki anime, ekorze, francuskie. Więc. Yy, tak, to na tym gadaliśmy Tak, znaczy ja w ogóle, yy, szczerze mówiąc, to przyznam się, że nie, nie, nie obejrzałem do końca tego, tego, bo... No więc męczył jest, finał, nie czytecznie. podobała mi się końcówka. I tak. takie. Ale fajna tak. koncepcja, bardzo fajna koncepcja, uh -huh. która mi przypominała taki Mix Goes in the Shell i Armitage I 3. I tak, tak, tak, tak, tak, tak. O, coś dla, rumuński film dla, dla, dla naszego drogiego Juliusza pod tytułem Nie spodziewajcie się wiele po końcu świata. W filmie zagrał Uwe Boll i zagrał samego siebie. Jest na, na maksie. Oglądajcie póki nie usunęli. Wow. Pan Żarówka fenomenalny, wręcz terapeutyczny komik z głębokim przesłaniem. Polskiego autora Wojtka Wawszyk, Wawszczyka. O Perfect Days ktoś wspomniał. O. Oh to stare. To chyba nie z zeszłego roku. No, no, no tak. 20, tak, Comics Perfect film. Days to jest 2023. Dlatego pewnie tylko jeden ten, bo tak mi się rzuciło, bo wspominałeś ostatnio o tym filmie. Oh, e, no. już, o, już, tak, tak, tak, tak, tak. No nie, to już nie ma co tak, tutaj, bo to widzę, że też pojawia się dobra, idźmy rzeczy, do, idźmy do tej. jak z drugi sezon, czy tam No. Nie, Squid Game sezon 2, takie rzeczy. O, Office, polska wersja. A no, no, to też super. chyba ten najnowszy jest. sezon. Y, dobra. Panowie, czyli jeśli Chyba ten ostatni o... sezon był najlepszy, wydaje najlepszy mi się. Najlepszy był, wiesz? zdecydowanie, no. Tak, tak, tak, tak, tak. Bo ten serial się rozkręca, on się rozkręcał hmm. stopniowo. A Rost Millennium to był w 2024? Możliwe, aż nie pamiętam. Przecież tego tyle połykamy na co dzień. No właśnie. Dobrze, to tutaj jeszcze tam jakieś albumy muzyczne i tak dalej, wiesz, super, świetne, Klanad, Legend... 40th anniversary. Ale jeszcze. Klamat Legend ma chyba, nie wiem, 40 lat albo 50. Tak, ale to jest jakaś wersja właśnie na 40-lecie. Teraz wyszła, <grym> dlatego ktoś warto odnotować. Dobrze, panowie. No to, to jest I, jeszcze o popkulturę. ale Panowie, bo ja was nie zapytałem, co wy takiego do odnotowania chcielibyście, no, tak, co chcielibyście odnotować, jeśli chodzi o, odnotować, o, o pop kulturę, jeśli chodzi. Nie wiem. Rafale, to żeby Juliusz mógł sobie się zastanowić, a... <grym> A, ja, to ja... ja mam wymyśleć, tak? Znaczy, ja mogę... Co, co, ja ułatwię Rafałowi. Ja mogę no. powiedzieć, że, y, wiesz, y, Inferno oczywiście mm -hmm. z gier planszowych. Y, z filmów... Wiesz, ale to jest takie słabe trochę, bo ja coś tam oglądałem, ale z różnych lat. Mm -hmm. I wiesz, mam takie wrażenie, że, wiesz, no nie, nie chciałbym... Obejrzałem może... ze. Parę filmów z 2024 i teraz muszę z nich wybrać najlepszy. To też nie jest no, takie substancja, szczególnie... nie znaczy ja, ja zapamiętałem najbardziej chyba Substancję, Long Lex, Dune 2, z takich tematów, o których się często mówiło. Przewijało Civil War nie i... wyszedł w tym roku? Civil War, masz rację, tak. też bardzo, bardzo dobra adaptacja. Ciekawe. Ja obejrzałem jeden serial z zeszłego roku. O. Ale czekaj, właśnie Office nie, on nie Air. jest z zeszłego roku. On jest, chociaż. A jaki serial powiedz? Gąska. Yy, w wzgórze psów. A to, to teraz jest świeżo. Nie, serii, tak. to jest nówka, nówka. Nówka, no właśnie, tak. tak. Ale to też nie. No. Uważam, że informacja jest dobra. To nie jest dobra adaptacja. Lepsza, no. No. no tak, tak. Informacja była A. wybitna, tutaj coś nie zagrało. No, pozmieniali za dużo stosunku do no. książki. Tak, tak. To zakończenie jest takie jakieś. No i po początek i... nawet, motywacja, nie? Jakby to też inna. No. Ja się podeprę w takim razie. Już to ty myśl tam jeszcze, to ja w takim razie taki. Tutaj mała podpowiedź. No. Rozchodniaczek Grand Tour, jak ktoś jest fanem o, tego brytyjskiego piękny. trio? Tak, tak. Podobno, ostatnia wspólna wyprawa słynnego brytyjskiego trio to koniec pewnej ery i trochę szkoda, że chłopaki już więcej razem nie pojadą. Powiem Wam, że to... bardzo sentymentalnie. Świetnie się to ogląda. Mhm. Jak ktoś lubi ten ich humor, no to będzie się bardzo dobrze bawił. Ale tam jest takie nawiązanie właśnie do tego ich pierwszego takiego Grand Tour'u jeszcze jak, jak prowadzili Topgir, nie. Bo ja nigdy nie wiedziałem, dlaczego przecież top Gear to jest jakby stary program. Ale tak było, że jak Clark z początek lat zerowych chyba, nie? Tak, to oni oni weszli w, ten, w tego, tego top geara i zaczęli robić te wyprawy. I ich pierwsza wyprawa właśnie była w te same miejsca, w których oni właśnie wracali z tym z tym, z tym grand -tourem, no nie z tym To roz, więc to było fajne no, tutaj widzę, że jeszcze ktoś poleca 5 krain frankofoński komiks dziejący się w świecie fantazy z antropomorficznymi zwierzętami seria pełna dworskich intryk gęstszych niż w grze o tron Juliuszu, masz już coś takiego fajnego? nic dobrze Rafale, no miałeś dużo czasu, żeby coś wyłuskać czy? pamięci. Może być coś, co masz pod ręką, no jakaś książka, jakiś komiks, który No co też... ja mam pod ręką, no mam znowienia stalowego Szczura od Vespera, to są przecież rzeczy sprzed 50 lat, Niezwyciężony Lema tu leży. O, Questlaw, Historia Hip-Hopu, bardzo dobra książka, faktycznie wyszła w zeszłym roku, to jest współzałożyciel The Roots, i faktycznie 50 lat hip-hopu amerykańskiego, że to się wzięło z disco, budzi i tak dalej, nie? To, było, to jest ciekawe, to się super czyta, ale mm. żeby się nie skłamać, dobra, co jeszcze mam na kino? <śmiech> nie wiem, jakiś komiks. Chyba, no, że jakiś przydać. film widziałeś fajny, no nie? No, nie wiem, za ja ciągle coś oglądam. Serial, co ja ciągle no. oglądam. Słuchaj, St Strange Darling teraz zacząłem oglądać, ale musieliśmy nagrać podcast, więc przerwałem oglądanie. To jest genialne podobno. No, dogadaliśmy no, no, no, ten Longlex, tam gdzie Nicolas Cage gra, można powiedzieć, antagonistę. Bardzo dziwnie wygląda w takiej masce, nie do poznania. Też głośno było ten film. On jest chyba z, z On jest nas, teraz chyba na Netflixie albo na Prime. Plusie, się na kanal Plusie mi się wydawało, że go oglądałem, wiesz. No to, no, okay. no to mamy to. No to jak, jak, chyba, że chcesz no. jednak faktycznie tego kidla odpalić. i ten, Bo jak nie, to możemy wejść... No Murakami w... nowy wyszedł, ale nie wiem kto czyta Murakami jego z odbiorców podcastów. Może ktoś czyta, nie wiem. Polecam. Mhm. No to się nazywa, Dobrze, Miasto. Aha. Czego? Miasto, jego nieuchwytny mur. No, Murakami już po tytule, nie? Mhm. panowie O, nowa książka typa, słuchaj, od Silosa, Hugh Howley. To się nazywa Latarnia 21. Jak się domyśla, z tym razem nie silos jest bohaterem, tylko latarnia morska w kosmosie. No, to Czyli latarnię. Tak, tak, to jest taka wariacja trochę o latarniku tak. w kosmosie. Z, will, z, z Willem Dafoe. I, Amerykanie Willem. Szukają, ale serial wiesz, wychodzi. pomysłów na filmy i mówią, słuchajcie, tam zdaje się. Już serial wychodzi. W XVI wieku oni latarnika wydali w Polsce. Tak, tak. Już, nakręcili film. już nakręcili film z, z, z Willemem Dafoe i Robertem Pattinsonem. Taki fajny white no. miał trochę ktulu, nie? No to co, panowie? Ulubiona tak wasza ilu? kategoria? Nie, jeszcze rozczarowania Myślę. roku, śmierdziuszki roku. Ale też bardzo krótko, krótka lista. Pięć tytułów, ale tym razem od najmniej śmierdzącego według naszych słuchaczy do najbardziej śmierdzącego, ok? No. Suicide Squad, Kill the Justice League. Wszystko się zgadza. Zgadza się. Yy, dalej. Scenua z saga Hellblade 2. Bez wątpienia. No tak, jest to rozczarowanie no, z punktu widzenia, tak. z perspektywy jedynki. Michał W. pisze Gra świetna wizualnie, ale niestety nie pozostająca, nie, pozostawi, e, nie pozostająca w pamięci po rozgrywce. Bawiłem się dobrze i doceniłem historię, pomysły i tak dalej, lecz niestety spodziewałem się wielkiego tąpnięcia i wrażenia, że je, jakie zostawiła pierwsza część przygód Senu, że im wszystko się zgadza. Miejsce trzecie Concord. Hmm. No. Niestety nie widzę tutaj jakichś większych komentarzy, do kogoś po prostu chyba ludzie głosowali. Się zgadza, no. Tak. Miejsce drugie Dragon Age, straż zasłony. Ale zobacz, yy, i tak jestem zaskoczony, <grym> że Konkord jest na pierwszym miejscu. Prawda, tych śmierdziszków, no że jednak ja mój ja był Konkorda. gorszy. Ale zobacz, mogli, mogli, być ten, ale oddali pieniądze z i podwalili sobie z tym. Oddali pieniądze i okay. załatwili co? Ja, ja, po męsku sprawę. Ja bym chciał strasznie zagrać tego Concorda, tak paradoksalnie dzisiaj. No. Nie ma szans. No to, to no. Możesz już tylko pytać Juliusza Poglądasz. o doświadczenie z gry. Z Concord, <laughs> możesz bo... pomarzyć, stare, tak. nie Tak, niedługo będziesz taki. Jest z nami jedyny człowiek, który gra w Concorda który może opowiedzieć o tych wydarzeniach. To wiesz, tak jakbyś który gra w Concorda, taki... mimo że Concord już nie jest online. Przeżyłeś jako jedyny komunę tutaj. Tak. Ja, ja nie mogę do dziś zrozumieć, dlaczego ta gra się nie przyjęła, stary, a Marvel Live <laughs> się przyjmuje. No właśnie chciałem się o to A sprywać. ja ci mówiłem. Po pierwsze, gra jest za darmo, po drugie, no tak, to, są, no to super, jest zana marka. To robię, nic, no. więcej, tak. nic więcej, nic Gdyby więcej. Gdyby Concord stary, był za darmo, Gdyby chociaż Concord był za darmo, to by, to by się to by odpalił, ale widzisz, na za darmo być? w becie, to nie, chciał, nie chcieli grać. No ale to mhm. jest inna inszość. A co jest Dalej. na pierwszym miejscu? Nie, jeszcze drugie miejsce. Aha, Dragon's Age Straż Zasłony, gra pogrzebała Jezus. uniwersum Dragon's to, to było na drugim czy na trzecim? To było na drugim. Oraz ostatecznie Aha. pogrzebało zaufanie do Bioware jako firmy, która robi dobre gry. Tutaj też jeden ze słuchaczy się obawia o losy Mas w kolejnej Efecta. części Mass Effecta, więc, no ale na szczęście jest e, gra Duchowy spadkobierca, Exodus, Exodus Mass Effecta, tak robi to człowiek, który był odpowiedzialny za, za pierwszego Mass Effecta i tam nawet książki pisał do tego uniwersum, więc e, Exodus to Będzie jest ta dobrze. gra, którą e, fani Mass Effecta Dobra, pierwsze miejsce do mnie do śmierdziuszek roku. Trrr, według naszych Star słuchaczy Wars. Outlaws No trochę no. za mocno dla mnie, ale okej, okay, rozumiem, że... Ja się zgadzam The Jak Starą Concord jest na trzecim, to ja się zgadzam. Znaczy, dla, mnie, <laughs> dla mnie badziewiem roku jest test drive Solar Crown, który był obiecywany jako ten duchowy spadkobierca mm -hmm. tej kultowej serii, nie, że będzie ten Hongkong, Wielka Wyspa, czy Półwysep i tak dalej i co? I w ogóle nic nie wyszło z tego. Ale ty nie lubisz samochodowa prawda? Ale ja lubię starego test Drive' i Horizon'a, żeby tam pojeździć, wiesz? nie że... muszę w to grać mm -hmm. na stop, nie? Ale i, i zabrakło mi tego polskiego Inquisitor, kojarzycie? Taka wyszła The Inkwizitor. Oni to po angielsku nazwali. Ale wiesz, co, ale znaczy, ja, wiesz co za ja, mało osób nie zagrało, że to by był, żeby ona rozczarowała. Ale ja uważam, że to by było. Z, ten ten inkwizytor, yy... czekaj, no jeszcze może być w pierwszej trójce. A to jest jedynka przecież miejsca. No tak? tak. A Juliusz ja mówi: w pierwszej trójce. Ten największy inkwizytor, zdradziłeś. No stary, to, to, Juliusza. to by był. Juliusza. Ubiorujesz <laughs> Natomiast wiesz, natomiast. Ja, ja myślę, Juliusz, inkwizytor. Jak Stary, lawy. to była drewniana gra, ale ja, ja pamiętam, że jak ja w nią zagrałem, to ja zachciało, zachciało mi się czytać książek. Że ja pomyślałem, że ten materiał źródłowy jest ciekawy. Ja nie czytałem, bo on wydaje... był Ciekawe, ciekawy, chyba, ale tak? on się... Tak, ale to on był tak ciekawy, jak, jak, jak pierwsze opowiadanie Wiedźmina, tylko że to chyba się mhm. gdzieś rozmyło. I, i, no okej, okay, i... ale wiesz, ale drogi, nie, nie no, ja, ja rozmawiałem Kuldan z osobami, które... Pamięci, był fanem, fanem był właśnie tych, tych, tych, tych historii. Kuldan. Ja A, zawsze kurde. opowiadał, że czekał na te kolejne... No, ale, ale ja książki. słyszałem od osoby, która, która zna praktycznie wszystko, co tam i czytała wszystko, co tam yy, że tak powiem się ukazało w ramach tego cyklu, yy, to tam zdaje się pierwszych, nie wiem, kilka tomów, dwa, trzy tych opowiadań to były dobre rzeczy i dopiero się później zepsuł, jak doszło tam do dwudziestego czy do któregoś, nie? Ale, ale że początek był dobry, nie? Pierwsze, pierwsze dwa, trzy, cztery, pięć tomów to, to, to tak. było, było całkiem dobre. I wiesz, ja to czytałem... Autor to, był nieskrępowany konwenansami. Mógł ale nie no, nie no ty, ale, wy się, ale wy się dworujecie, ale wiesz, ja myślę, że ta gra była słaba, wiesz, bo nie miała tych walorów produkcyjnych, ale wiesz, mm. Dragon Age miał walory produkcyjne, ale to była kupa. Star Czyli... Wars, walory produkcyjne, kupa. No. Idealna gra, nie. to by była I według scenarzyści. Naszych słuchaczy. Brawo, ja się zgadzam ze słuchaczami. Brawo, ja, słuchacze. Ja Inkwizytora, scenarzyści Ja Inkwizytora, ale to będzie mem, design, to będzie od... mem stary tego odcinka. Ja się i tak cieszę. Concord, najgorsza gra zeszłego roku, i tak była na trzecim miejscu. No, <laughs> tak, tak, tak, tak. W, w pierwszej trójce, Juliusza. Star Wars Outlaws przeszedłem no, bez uprzedzeń, pod, podszedłem, pod, podesz, podszedłem podszedłem bez uprzedzeń Podeszła. z nadzieją, ale gra niestety w niczym nie jest lepsza niż z sprzed kilku lat. Po co wydawać takie gry wtedy? I podpisane karty? Znaczy, ja mam problem taki, że z tego co widzę, to ona wygląda oczywiście dużo lepiej niż asasyny, ale no właśnie Asasiny dwójka, trójka, no miały taką grywalność, której te nowe Asasiny tak... Różnie z tym bywa. Ale to ok, to przyjmuję, znaczy mamy to. Mamy największym rozczarowaniem roku, ale to też chyba wynika z tego, że to była taka gra, na którą, po której najwięcej osób sobie dowierzało. No, że tak, no ja, ja tego ja nie dało się zepsuć, no. tak tak. Bo pamięta Pamiętajcie, zaprawy. To nie pierwsza... znaczy. Tak, i, i ja pamiętajmy, że rozczarowanie nie znaczy, że to jest najgorsza gra, bo, ja przecież bo wiadomo, najgorszą grą gry... jest Concord, ale pochodzi o rozczarowanie. Nie, no ale nie zakłomuj rzeczywistości. Najgorszą grą, największym <oples> rozczarowaniu. <Violentim ornamenting tattoos code> nie było kategorii Waższy najgorsza tylko to... największe rozczarowanie. <céuises> <tema> tak, tak. Ale chcę powiedzieć jeszcze, że, że na tej liście też pojawiały się takie gry jak na przykład Indiana Jones. Jeden z zasłuchaczy z, z, z nawet bardzo rozwinął. No wpisał, znaczy nie będę chyba całego czytał, no i co napisał? Wpisu, no prolog i epizod w Watykanie to dla mnie pik gamingu w 2024 roku. Niestety po tym yy, nie odinstalowałem tej gry. No, ale prolog to prolog. W to dalszych wiem, częściach to... gra się że, rozpada. Że, że prolog, ale że prolog był dobry, tak? Że prolog i epizod w Watykanie, znaczy mhm. tak, yy, że one były najlepsze? I gdyby tu przerwał nasz drogi słuchacz, to by powiedział, że to jest gra roku niestety w dalszych częściach gra się rozpada jest trochę strzelanką, ale nie za bardzo trochę skradanką, ale też nie za bardzo jest do bólu schematyczna każdy open world jest skonstruowany identycznie i ma taki sam zestaw misji misje tunelowe, zima i miasto to Call of Duty w domu obnażają jakoś i płytkość gameplayu Gunplay, Insta zganiałem nie ale co to znaczy? Ale że jest tak szybkie, czy tak wolne? Bo nie, nie chodzi o to, że to jest, jak się mówi na przykład, że wiecie, że y, tato kupi mi Mercedesa, ale mamy Mercedesa w domu. No i tam na przykład jest jakiś rysorek Mercedes, nie? <grym> Dalej nie rozumiem porównania, ale spoko. No, nie no, no, albo na przykład nie wiem, czy coś jest, to jest polski Elon Musk, nie? Na kogo tak mówili? Na, że to jest polski Elon Musk, nie wiem. Y, nie wiem. No nieważne. Na brzoskę, y, nie wiem. Co, ta, może. Nie wiem, Ale jaka brzka lubię, bo brzoska jest chyba jakimś pozytywnym. No tak, i otwierasz paczkobaty wzrokiem. Tak. No, yy, lewa, le... Dobra, bo yy, czytać dalej, czy nie? Tak, Tak, no tak. No. Rozwój postaci za pomocą zeszytów, który w zasadzie w żaden sposób nie zmienia rozgrywki. Gra się co tak samo w pierwszej A dziennik, okej. Okay. No. Nie, bo tam się kupuje, no. znajduje te z zeszyty A, i, wy i wydaje się te punkty doświadczenia. Tak, tak. Ociek, tak który nie zmienia rozgrywki. Gra się tak samo w pierwszej minucie, jak i w pierwszej mm -hmm. i dziesiątej godzinie. Gracz jest karany za eksplorację, bo w odwiedzanych lokacjach nie ma nic poza questami, a gdzieś pod koniec każdego jego mini open world'a odblokowuje się mundur, który jest jak granie na kodach albo na modach. A to jest mój redaktorski przy, przypis. Sprintowanie od piramidy do piramidy bez żadnego pojazdu, albo mounta, wielbłąd, skuter, rower, cokolwiek. Albo łódka w dżungli. To jest system szybkiej podróży przecież. No pewnie, że tak. Sprintowanie przecież wystarczy. Nie, ale to też szybka podróż. Tak może się odbyć tylko w sytuacji, jak coś odblokujesz. Pierwszy raz musisz przejść na nogach. No tak, ale to z ciekawości idzie, eksplorujesz świat. Tak, no. Ja się zgadzam, że tam po prostu się. Ja pozdrawiam tego użytkownika. Ja pozdrawiam tego użytkownika. Lepiej bym fana. tego nie napisał. Musisz częściej komentować. Sprintowanie. Bo no ale właśnie nie jest to nie dostosowane... ja. No. Chciałbym to napisać, ale to nie ja. No. Mm -hmm. Sprintowanie, bo nie jest dostosowane do tak dużej mapy jak Giza. W Watykanie nie było tego problemu, czyli metryki. Im? Metryki na dalszych mapach siadły. Łódka, Dryki bo siadły. nie wie, gdzie płynie, bo nie ma widocznych landmarków. Dużo scenek przerywnikowych jest wyreżyserowanych wręcz amatorsko. Temat gry jest wszyty gdzieś, w, wszy, wszyty gdzieś w połowie gry w bardzo wymuszony sposób. Indiana, ustatkuj się. I brzmi jak moja stara przy stole wigilijnym, pytająca kiedy ślub i, i kredyt na mieszkanie. Gra nie jest zła, ma dobre albo bardzo dobre elementy. Praca Enviro i level designerów z reguły jest na wysokim poziomie, szczególnie w Watykanie. Ale jako całość po prostu nie działa. Ja bym chciał więcej no, takich recenzji jest... u ciebie i komentarzy, żeby tak, przysyłał tak, tak, tak, słuchacz. Tak. To jest super. To czekaj, może znajdę jeszcze jakąś tam w tych, tych rozczarowaniach roku jakiś, jakiś ten... Jakąś Jakiś, kom... jakiś pere... Właśnie, gdzie są te rozczarowania roku? Y... No, ja szanuję za taki opis, no, bo to jednak z pewne. A to simplex pisał o tym, że się nie dało spieszyć a jednak się udało. Co tam pisał? Powiedz jeszcze o matko, lodówka jest Xbox. Moja lodówka jest Xboxem. Aha, to też. To jest... Co tutaj było? Eldering Shadow of the Edge. To DLC jest zaprzeczeniem osiągnięć poprzednich gier. Studia i dowodem tego, że twórcy gry, gier są bardzo oderwani od rzeczy, które sami tworzą, że ich nie rozumieją, choć publika nie pomaga. Gracze z twórcami ścigają się o miano najgorszych. To pisze Dominik. O, to jest ulubiona gra Juliusza. Final Fantasy Rebirth. Zalenistwo deweloperów. Remake na PS4 wygląda przy tym jak Next Gen. Teraz już wiem, dlaczego ceny masła poszły tak do góry. Liczba ekranów, które zostały nim postmarowane przez Square Enix, odbiła się na gospodarce. Rush Okej. Ok. Okay. To wy wiecie, o co chodzi, bo wygraliście na konsolach. Mydło. To tam tak jest... Jest. Bo masło, jak mówisz. Tak. No. no, masło, no. Skull Bones wie nudą, powtarzalność do kwadratu, jednym słowem, katastrofa. Nobody wants to die. Na PS5 wcale nie wygląda dobrze, z pewnością... O, jest test drive. Czemu nie wygląda dobrze na PS5? Nuda... Nie, właśnie to tak po prostu, nie wygląda dobrze, na... z pewnością. Wygrać musi abominacja, z, znana jako... Golub to nie z tego roku jest, ale prawdziwym kitem jest test drive Solar Crown. Hmm. Tis Dry Unlimited był grą wybitną, ale mam nadzieję, że seria już nie wróci. Dobra. No Nie, no już nie chcemy mi się szukać. Pana Dobra, jaka? chodźmy do, do... Top 3 i spać. Tak jest. Jest mhm. Final Silent Hill 2. Znowu. Chyba field nostargi pozwalał zapamiętać tę grę inaczej. Plus zmiany wydźwięku całej opowieści. Jakoś sprowokowała rozczarowanie. Chociaż z całego serca kibicuje blooperom. Tutaj Inside Joke do różnych innych podcastów, gdzie, gdzie ich nazwa jest masakrowana. Ksywka Kriska. Dobra, dobra, macie rację. Czas, czas na to, na co finał. wszyscy czekali. Zanim ten finał, no to. Top 3 modyfikacje. Tak. Wasze top 3, i wtedy przeczytam top 3. I Twoje. Yy, Słuchacze. Słuchacz. I na tym no zamykamy ten podcast. Juriuszu. Jako, że jesteś najmłodszy, od Ciebie zaczniemy. Twoje top 3. Ale ja top 3 mam powiedzieć, czy tylko 3? Tak, top 3. Trzecie, drugie. No chyba, że chcecie... Nie, zróbmy tak, bo będzie szybciej A, i żeby... będzie... A. Tak. No dobrze. Skoro mam być pierwszy, to podejmę rękawicę, podejmę wyzwanie. Na miejscu trzecim Rise of the Ronin. Świetna gra. Mhm. No to ja już powiem, że u mnie też na miejscu trzecim. Spędziłem no. z nią 70 Zgapiemy godzin. Zgapiemy Zrobiłem... i Jujusza. Zrobiłem platynę. Wspaniała gra. Na miejscu mhm. drugim, w zasadzie to się też tutaj jakoś tam zastanawiałem, ale finalnie byłem pewny miejsca pierwszego już od kilku miesięcy. Na miejscu drugim Indika. Mhm. Uważam, że gra jest e, znakomita. Wyśmienita. Pod wieloma względami. I na miejscu pierwszym gra, w, jestem pewny, że nikt z Was, ani słuchacza, ani wy, i nikt nawet nie zauważył, że nie było jej na tej liście. Little Visions Kitty, of Mana. Big City. Nie, nie. Visions of Little Kitty było tam wspominane. Visions of Mana. Wiesz co? Uważam, że gra no, ale jest... mało ludzi głosowało, wiesz? Pojawiło się generalnie na liście, ale, ale ten... Ja nawet w ogóle zastanawiałem się przez chwilę, czy Vision ma na pewno w 2024 roku wyszło. Nie no, ale wyszło w 2024 ten Nie ten... no, gra jest, gra jest e... dla mnie... Nawet nie spędziłem w niej jakoś strasznie dużo, w jakieś pewnie ze 30 godzin, ale jakby cała ta klamra fabularna, cała ta opowieść, cała ta metafora, cały temat gry e, gdzieś tam o umieraniu, o jakimś tam pogodzeniu się ze śmiercią i tak dalej... No piękna gra, cudowna, cudowna, absolutnie, absolutnie, pod każdym względem i, i ja tą grę, znowu, no musiałem się niestety pozbyć wersji pudełkowej y, przy przesiadce na PS5 i jak tylko będzie na promocji, to kupuję i będę grał dalej jeszcze raz, bo, bo to gra jest wspaniała, pod, pod każdym względem, y, ale myślę, że Piękne. tak, no jak spojrzycie, moja piątka to są tylko i wyłącznie wschodni deweloperzy, albo Japończycy, albo... Chińczycy. Ruskie chłopaki. Chińczycy, Japończycy albo Rosjanie. No bo Indica, Rosjanie, Wizard of Mana, Rise of the Ronin, Dragon Dogma, Japończycy. Jedwabnym I szlakiem. Wukong. Już pojechał jedwabnym szlakiem. Jedwabnym szlakiem. <laughs> <laughs> Dokładnie tak. Y... Rafale, twoje top 3. Nie, klasycznie, blockbusterowo będzie, słuchajcie, na trzecim miejscu Silent Hill 2 Remake jednak, no bo jest to dla mnie remake doskonały, subiektywnie rzecz biorąc oczywiście, oceniając. Dostałem wszystko to, co chciałem, to co zapamiętałem de facto te 24 lata temu, chyba tak, nie? Gdy ogrywałem Silent Hill 2 po raz pierwszy i to dostałem po prostu moje wspomnienia w 4K, na nośniku 4K dosłownie. Więc chwała za to Bloberowi, że udało się. Na drugim miejscu Space Marine 2 dla mnie, dlatego że przywrócili mi trochę wiarę w to, że da się zrobić jeszcze korytarzową strzelaninę dla pojedynczego gracza i naprawdę wyszło kapitalnie I ja już dwa razy przeszedłem tę grę, chociaż faktycznie za drugim razem już tak bez zaskoczeń i tak patrzyłem na to trochę pod kątem szukania wad, w to, czyli tej łyżki dziegciu w całej tej beczce miodu, no, ale uważam, że jest super. No, no i na pierwszym miejscu oczywiście Indiana Jones and the Great Circle. Dla mnie chyba najlepsza adaptacja w ogóle filmowa od lat, a jeśli chodzi o samego Indiana Jonesa, to obok Fate of Atlantis w tej chwili moja ulubiona adaptacja tej marki. Wydaje mi się, że Machine Games dostarczyło grę w zasadzie, oczywiście nie bez wad, ale naprawdę fantastyczną pod kątem oprawy przez to, to jak wygląda na Xboxie Series X, to to naprawdę ze świecą szukać takich gier na Xboxie przynajmniej. I jest wszystko to, co, za co kochamy Indiany, czyli humor, fabuła, wiecie, te huby, misje, nie wiem, set questy, bardzo fajnie rozpisane. No i Troy Baker jako, jako Harrison Ford, dosłownie, jako Indiana Jones. I tyle ode mnie. Okej, okay, no to ja mam tak. Miejsce trzecie też już, już wspomniałem. Rise of the Ronin. To Juliusz mnie przekonał do tej gry, i też wsiąknąłem, też ją przeszedłem. Też to było tak, że się niemal zapuściłem, ale, ale platyny nie zrobiłem niestety i nawet e, no Ja, ja nie, bym wrócił nie do tej gry. wiesz, Ja bym chętnie grał, tylko że nie ma żadnego DLC. Może jak będzie wersja pc to może wydadzą mhm. jakiś dodatek. Tak. Na miejscu drugim miałem stoker 2, ale okazuje się, że, tak, że nie, nie grałem w nią dobrze, więc wymazuję ją z tego drugiego miejsca. I zamieniam ją z miejscem piątym, na którym było Stellar Blade. I teraz Stellar Blade jest na miejscu drugim. Mm. I na miejscu pierwszym Indiana Jones i Wielki Krąg. I tutaj nie dodam. nuda. Tak, tak. Bardzo nieekscytujące zakończenie mojej listy. No i teraz panowie. Prrr, werble, werble. Myślałem, że będziesz miał jaja i dasz Cellar Blade na pierwszym miejscu, ale... No ale wiesz. Ja czekam, aż ty zagrasz i będziesz... I stworzymy nową kategorię za rok. Najlepsza gra... 2025 nie. roku, nie. która wyszła w 2024 roku. No właśnie, teraz <śmiech> przechodzimy płynnie do gier, na które znowu czekamy, nie? <śmiech> tak. Znaczy nie, no to zrobiliśmy w taki mega odcinek, no więc tutaj nie będziemy o tym... Ja... <śmiech> Tradycyjnie byłby taki moment w podcaście, o którym byśmy mówili na temat nadchodzących premier, ale teraz najważniejsze, panowie, i to jest ciekawe, nikt z was tej gry nie wymienił, to jest no. gra, która na pewno zasługuje na wysokie miejsce, a to Game Awards za... jest najlepszą grą roku, czyli Astrobot na miejscu trzecim. No jak nie wymienił? Ja wymieniłem Astrobota. Tak, jak założyłem. Na 11 tak, na miejscu. miejscu? Tak? Na 11. Tak. No tak, to no przewiń sobie. No to, ja e... też nie usłyszałem. W ja ogóle nie, nie słuchacie mnie. Słucham? Nie, no przy, będzie będzie Ja pamiętam, że... Nie no, na 11 miejscu, tego miejscu Astrobot. Jak była ta lista, to w pewnym momencie zniknąłeś i być może wtedy <laughs> o tym mówiłeś. Ale nie zabrali ze za sobą nie. mikroportu i nie było nic słychać. Ale okej, okay, Astrobot no w takim razie na szczęście... Nie, no pojawił się jak. Astrobot w takim razie Juliusza, więc... Yy... Na 11 miejscu. Tak, czyli nie zgadza... zgadzasz się ze słuchaczami, że powinien być na miejscu trzecim. Ale... No nie, ja... znaczy, to nie jest, że się nie zgadzam. Ja, znaczy, wiesz, To jest wszystko bardzo subiektywne. No ja... Mi się bardziej podobały inne gry po prostu. mhm. Mm mm -hmm. No według naszych słuchaczy to jest gra, która zgromadziła przed ekranem całą rodzinę. Brakuje takich gier. Gdyby Sony brało przykład z Nintendo... Tak, całą rodzinę. Tata ta gra, się... a reszta się patrzy, bo nie ma żadnego koopa, stary, jak za do. dawnych czasów ZX Spectrum. Ale wiesz, że ta gra dostała za najlepszą grę rodzinną nagrodę też na Games Awards. No, no dlatego mówię, no. Tata ta gra, co, co, a reszta się dostać? patrzy. Co tam było nominowane do gier rodzinnej. Taki paradoks, taki paradoks. No, miejsce drugie, ale myślę, że tutaj chyba już domyślacie się, że to będzie gra. Balatro. Nie. O. Balatro na miejscu drugim. Wow. No chyba zasłużenie, nie? już co Jak sądzisz? No ja dałem na szóstym, ale wiesz, zasłużenie, to nie jest kwestia zasłużenia. No, ja znaczy bardziej Nie, czy nie, nie, nie, nie ma tego, co czy kwestionujesz. Kwestionujesz, czy kontestujesz to miejsce. Rzucasz object, objection. No, czy znaczy, wiesz, ja dałem te gry, które dawały mi po prostu mm -hmm. nie no, wiadomo, że większą jest fabułę, jakąś tak. refleksję, jakieś, wiesz, no, of Mana, Indica, to no, są gry, które dotykają jakichś takich, z mojej perspektywy, ciekawych tematów, wiesz, i, i, i one się bardzo wyróżniają, więc... No tak, no, tutaj jeden ze słuchaczy pisze, Balatro, no cóż, totalnie uzależniające, ale w pozytywnym, jeśli takie istnieje. Tego słowa znaczeniu. Nie będę rozpisywał się na temat samej gry, ale powiem jedynie dawną anegdotę. Grata bowiem przyniosła mnie w lata 90., gdzie podczas wizyty u dalszej rodziny wujek pokazał mi przynośną fizyczną konsolę poker. Pewnie z jakiegoś bazaru. Cały weekend urodziny spędziłem na klikaniu gumowych przycisków hold i usiłowaniu wykręcania najlepszego wyniku. Kiedy weekend dobiegł końca i nastał czas powrotu, ku mojemu zdziwieniu wujek, który zresztą wcześniej nauczył grać mnie w tysiąca i inne karcianki tamtych czasów podarował mi ów tego pokerdeka, służy mi jeszcze wiernie przez wiele lat, a teraz miałem okazję wrócić do pokerowej rozgrywki w Balatro no jest, jest tutaj sporo takich właśnie ulubiona gra Balatro, ta gra pochłonęła więcej mojego czasu niż powinna i tak dalej, i tak dalej, więc generalnie dużo pozytywnych komentarzy na temat Balatro, no i pierwsze miejsce to ja wiem, że już na pewno zgadniesz kto jest na pierwszym miejscu? Inkwizytor. I Kryształowa Czaszka. Ja, Inkwizytor i Kryształowa Czaszka. To byłby twist. Indiana Jones i Wielki Krąg. Czyli jednak i tak. Mocna przewaga, tu myślę, że nie było wątpliwości, tu nie było jakby blisko. No panowie, no to mamy to. No Grom roku według słuchaczy Fantas Magierii jest Indiana Jones i Wielki Krąg. Na koniec, zanim się z wami pożegnam, bardzo króciutko były kategorie związane z najlepszymi okładkami i najciekawszymi rozmowami. I to jest taki rozstrzał, że generalnie, jeśli chodzi o okładki, to muszę powiedzieć, że najpopularniejsze odpowiedzi były takie, że tradycyjnie najpopularniejsza opcja to nie zwracam uwagi na okładki, bo słucham na przykład na Spotify, ok, no faktycznie, te okładki się pojawiają tylko na, na, na, na social mediach i w takich aplikacjach podcastowych jak, jak Podcast Addict albo na YouTubie. Bardzo podobała się okładka taka artowa z, z refleksją o 2024 roku, to był 626. Popularną odpowiedzią też było, wszystkie są świetne. A jeden do wiedział, no widzę, że bardzo mu podoba się okładka 623, bo jest pusta w środku. I to jest fajne. A najlepszy odcinek? No to też popularne odpowiedzi. To są wszystkie. Wszystkie w pełnym składzie. Wszystkie, ale bez tego. Wszystkie albo z tym. Więc już nie, już nie będę tutaj, żeby nie, nie zaogniać, mówić kto z kim. Odcinek specjalny numer 600, czyli Historia Polskich Podcastów. No i odcinki z gośćmi, z, z Prezem, Marcinem Kendrom etc. Więc bardzo się cieszę. Oczywiście serdecznie też dziękuję wszystkim drogim słuchaczom, którzy w tych komentarzach też wyrazili sympatię dla najpodcastu i dla, dla prowadzących. To zawsze jest miłe i no, ciepło się robi w sercu, kiedy, kiedy no, jest potwierdzenie tego, że jednak ta robota nie idzie w piach, nie idzie w próżnię, tylko, tylko, tylko się podoba. Więc Serdecznie wszystkim naszym droga, drogim słuchaczom dziękuję za, za wzięcie udziału w ankiecie, za słuchanie fantazmagierii, za wszystkie głosy, komentarze, które przeczytałem. No Niestety nie wszystkie mogłem przeczytać na antenie, bo naprawdę było tego sporo, ale y, jak zwykle y, no, to jest też dowód na to, że to głosowanie jest, jest przemyślane, że nie macie podpowiedzi, że trzeba się troszeczkę wysilić i, i za to się chwali. No i oczywiście dziękuję moim współprowadzącym y, tutaj Juliuszowi i Rafałowi. Dziękuję też Dzięki. osobom, których y, nie ma dzisiaj na podcaście. No, drogiemu Rafałowi y, Ścińskiemu, ale mam no, ja myślę, nadzieję, że, że Rafałowi Ścińskiemu można... dziękuję. Też dziękuję za dzisiejszy odcinek. <głos> Rafałowi Ścińskiemu y, y, dziękuję oczywiście też za, za, za, za te wszystkie odcinki, które udało nam się nagrać w 2024 roku. Mam nadzieję, że, że uda się zrobić taką malutką dogrywkę właśnie z, z Rafała. Um, tutaj typami, jeśli chodzi o, to, o miniony rok, i ja to jakoś ładnie dokleję. No na, na dzisiaj to wszystko. Cieszę się, że udało się zamknąć ten 2024 rok. I możemy teraz z pełną. A obiec będzie inkwizytor. Ale wiesz co, no, nie wiem, czy ta gra nie wyszła w, w poprzednim roku, tak? Nie w tym chyba. Nie, no jak? Tym? No ja nie wiem. No to będzie do zweryfikowania. <głos> dziękuję panowie. Dziękuję Juliuszu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Rafale. A, dziękuję bardzo również. Drodzy słuchacze, słyszymy się za tydzień. Cześć. Hej. Trzymajcie się, cześć. No papa. Witam Rafale. Cześć Damian, dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki, i słuchacza. No, bardzo szkoda, że nie mogłeś być na, na głównym nagraniu, ale no nie pozwoliłbym sobie, żeby, żeby fantazmagier, Janin, taki jak Rafale, który tak wiele wnosi do najpodcastu, no nie w jakiejśkolwiek formie nie, nie pojawił się w tym no, najpodsumowaniu roku 2024. Um, ale to będzie krótka forma, nie będę tutaj ci nawet zdradzał, zostawię ci to, żeby zobaczyć, co słuchacze wybrali, jeśli chodzi o, o topy roku, ale bardzo mnie interesuje właśnie twoje, e, twoje top, top 5 gier, które, które najbardziej w, w tym roku ci się podobały, które, m, m, które w tym roku poznałeś, no oczywiście muszą raczej wyjść w tym 2024 roku, co, to jest zawarzone, ale to powiedz mi co, co, twoim zdaniem tak od powiedzmy tego najmniej do takiego naj, topu, do naj, najlepszej gry roku, jak u ciebie ten ranking wygląda? To raczej zrobiłem top 5, nie, nie bawiłem się w jakieś tam większe top 10 czy coś, tylko rzeczywiście wziąłem top 5 i są to gry. Na pewno nie są najlepsze, w sensie podejrzewam, że były lepsze, natomiast to są te, w które ja zagrałem i te, w które mi się grało najfajniej. No to na miejscu piątym mam jeszcze niespatynowanego, ale, ale rozgrzebanego w zasadzie no, tak do, od początku do końca Prince of Persia The Last Crown, które hmm. e, moim zdaniem jest bardzo udaną Metroidwanią, która jest dosyć trudną metroidvanią, ma dosyć ciekawe mechaniki i to takie które nie ograniczają się tylko do walki, ale też do eksploracji. Także to jest gra, która myślę, że spokojnie zapewnia fanom tego gatunku dużo, dużo fajnych godzin. Mm. Um, i, I wiesz, to jest trochę przykre, że ewentualna kontynuacja została anulowana, bo sprzedaż się nie zgadzała czy coś, a, a wydaje mi się, że tutaj yy, yy, yy, yy, yy, yy, yy, yy, chociażby wrzucenie tego prinsa yy, yy do abonamentu, później e, powiększyłoby ewentualne grono odbiorców i ta druga część przy premierze miałaby spokojnie e, dużo więcej odbiorców i, i mogłoby być takim budowaniem znowu tej marki. Mm -hmm. I, I rezygnacja z tego jest dla mnie jedną z wielu takich kamieczków, która powoduje, że coraz mniej przychylnie patrzę na wydawcę i na, na, na w ogóle na Ubisoft, bo oni też są deweloperem, tak? Czwarte Aha. miejsce, za niesamowicie wyglądający em, wizualnie em, i, i dźwiękowy produkt. nie ja wiem, jak to na ten, gra wyszła i e, prezentacja jest fantastyczna, Ultros, który jest m, bardzo komiksowy, jest bardzo liryczny, bardzo ciekawie budowanym metroidv metroidvaniom, bardzo ciekawie budowanym światem, em, z ciekawym w ogóle tym systemem cyklu, tym rozbudowywaniem e, takiego lecącego gdzieś w przestrzeni kosmicznej statku. E, naprawdę tutaj było to na początku wielki zachwyt i, i, i fantastycznie się bawiłem na początku, ale później jakiś był taki moment, że na tę grę e, nie wiem, po prostu przestałem w nią grać, trochę, trochę chyba gdzieś tam też na takie ściany i wróciłem w grudniu, e, kilka wieczorów nie pochłonęła, fantastyczna ścieżka dźwiękowa, naprawdę jedna z ciekawszych, jeżeli chodzi o zeszły rok, um, no bawiłem... Czyli ja do ten, to, kolorów. To tak, jest, tak, właśnie, są... to jest to, że wiesz, że ten ultras wychodzi i on nie wygląda jak żadna inna gra obecnie, w sensie jest taki kolorowy, taki, te kolory są żywe, y, fluorescencyjne, bijące w oczy i to się wszystko ładnie komponuje, y, to nie... Ten świat, mimo że tak wygląda, to jest absolutnie kompletny i, i, i kompetentny. To, to nie jest jakieś takie odczapy, rzucenie tych kolorów jarzeniowych. I one nie, nie drażnią, chociaż podejrzewam, że w innym tytule to byśmy na to zwracali uwagę, że to, to, to się za bardzo wybija, że to jest jakieś takie denerwujące. Nie, tutaj wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Mam nadzieję, że wróci do tego tytułu, bo on jest y, um, u mnie. Mimo, że skończony, no to tam niezrobione nie jest masa rzeczy. Ta platyna jest bardzo trudna, i, ale to jest taka gra, w tym roku było sporo takich gier, gdzie, gdzie ja będę wracał do tych tytułów, y, bo, bo mimo, że tam jest zrobione niby na 100, znaczy nie na 100, tylko przeszedłeś, tylko jeszcze masz do czego wracać. i To, to jest właśnie coś, co na pewno W Trending może być, tak o to chodzi. No wiesz co, tak, tam te cykle y, mają poukrywane chyba jakieś takie y, dodatkowe, y, nie wiem, rzeczy, że możesz kogoś tam y, nakarmić jeszcze czymś, czy tam y, coś zrobić dodatkowego, gdzieś tam możesz odkryć całą mapę. Y, także, także tam jest, mam, mam jakieś tam z tymi ogrodami, no bo tam się zdobywa y, Nasiona, i, i później masz taką umiejętność, że możesz łączyć te rośliny ze sobą. Także mi się wydaje, że, e, że to, to też jeszcze nie, nie, nieruszona jest. No i jest przejście y, gry, y, a właściwie ucieczka bez miecza, bez czyli nie podnosisz, nie walczysz chyba, więc tego też nie, nie zrobiłem. E, na trzecim miejscu. Y, Gra, o której nie porozmawialiśmy, a której będę chciał dłużej na najpodkaście podcaście pogadać, bo jest tytułem bardzo intrygującym, bardzo, e, bardzo unikalnym i który wydaje mi się jest czymś, co mm, graczom ominęli, bo to jest gra z końcówki roku, um, to chyba jest gra z października, mówię o Slitherhead od e, Boken Game Studio. Na z października, bo z listopada I, i ja w nią zacząłem grać też w grudniu. Mm, bardzo mi się podoba. Ma bardzo ciekawy, um, bardzo ciekawy gameplay. To jest. Y, jesteśmy. Dobra, żeby tutaj jakoś bardzo szalenie spojrzeć. To jest horror, to, Przede wszystkim nie, o to chodzi też. Otoczka horrorowa jest, tak, tylko że to, mm, to nie jest horror typu Resident Evil, to nie jest horror typu Silent Hill. To też nie jest horror w stylu Duma, gdzie jest taka pędząca akcja. To jest raczej y, stylistyka y, horrorowa. Wybrali sobie taką, a nie inną. Natomiast y, sama sam gameplay to jest, to jest gra walki, to jest gra akcji, y, która y, wrzucać się w takie y, scenariusze. To dzieje się w ogóle na początku lat 90 w tym mieście, e, takim co zostało w, e, już w Hongkongu zlikwidowane. Wall City chyba to się nazywało, ale mm, wybacz, teraz nie jestem akurat przygotowany z, z historii tamtego miejsca. I w tym miejscu m, okazuje się, że żyją... No, no dobra. Obcy. Powiedzmy, że to jest taka historia, jak z tej mangi, serialu albo anime Parasite, nie? I, i, I postaci, które odblokowujesz, przechodzą sobie scenariusze w tym mieście i musisz rozwiązać kilka, po pierwsze zagadę, jak odkryć innych tych headów, Także jest to Naprawdę i tak pod względem opowiadania historii, bo ona się dzieje chronologicznie, możesz dzięki temu, że jakieś tam inne postacie mają takie umiejętności jakby cofania się w czasie, więc możesz te scenariusze rozgrywać na różne sposoby. A jest to gra z pauzą, ale nie jest to turówka, jest to gra akcji w czasie rzeczywistym i jak się już złapie e, rytm, jak już się złapie ten cały system walki, to jest to naprawdę coś niesamowitego, jest to jedyna a przynajmniej nie pamiętam drugiej takiej gry, z takim właśnie podejściem. I ma bardzo ciekawe historie do opowiedzenia, mniejsze, tej, i ta większa też jest dosyć ciekawa, No każda postać, która jest dokowywana ma inny system walki. Mamy bezdomnego, który, powiedzmy, czymś walczy w rodzaju w stylu pijanego mistrza, mamy Byłą prostytutkę, która ma umiejętność ściągania ludzi. Dzięki temu możemy ten, ten, ten nasz duch może przeskakiwać między tymi pojawiającymi się postaciami. Mamy typowo walczącą, jakąś dziewczynę i faceta, który potrafi, ma umiejętność, że. Ci wszyscy ludzie, którzy przychodzą um, mogą wybuchać, są, są powiedzmy żywymi bombami. Także tam jest naprawdę niesamowicie duża um, możliwość kombinowania. Um, ten gameplay się zmienia, bo czasami to jest skradanka, czasami to jest nawalanka. Niesamowita rzecz, naprawdę. Gdyby nie to, że um, były dwie gry, które bardziej mi się podobały i które uważam, że są lepsze, to, to podjeżdżam, że Slitherhead mógł być jeszcze wyżej. Na drugim miejscu Unicorn Overlord. Strategia od mojego ukochanego studia Vanilla Wear. Wydał to Atlus. I z Vanilla Wear jest tak, że oni poprzedni w poprzedniej w, w swojej grze, w swoim poprzednim dziele, czyli w Sentinelach zrobili Oprócz tego, że była to taka visual novel, przygodówka, to było taka, taka taki mm, gameplay, gdzie się walczyło mechami, które były mm, jakimś takim scenariuszem, um, który nie wiadomo właściwie co pokazywał, ale domyśleliśmy, że to jest jakaś przyszłość. No, gra wyjaśniała mniej więcej, y, co to było, ale właśnie ta strategia, y, która była zastosowana w tamtym segmencie, jest podwaliną dla bardzo fajnego fantazji, jakim jest y, Inicor Overlord i ja nie pamiętam, czy Jules opowiadał o tej grze jakoś szerzej. My mieliśmy taką bardzo krótką wymianę zdań i nie wiem, czy zostawiłeś to na nagraniu, czy nie, ale ja myślałem, że Inicor mm -hmm. Overlord, bo w tamtym momencie byłem tak zafascynowany tą grą, że to będzie moja gra roku, bo to jest bardzo dobre fantazy, trochę, trochę właśnie taka um, wariacja na temat takiego klasycznego, europejskiego fantazy, czyli mamy elfy. Gdzieś tam mamy... Lodowe krainy, zwierzę ludzi, e, Albion. Dwa e, wa, dwie walczące frakcje, jedna skorumpowana, druga gdzieś tam rodząca się jako e, nawet e, partyzantka i która powoli od, e, nasz główny bohater wraz z ludźmi, których werbuje, którym pomaga, e, odbija kolejne miasta, odbija kolejne tereny. E, jest to coś jak. To takie połączenie heroesów, czyli jeździmy sobie po mapce i, hmm. e, i zbieramy surowce, rozmawiamy z ludźmi, rozbudowujemy miasteczka, wypełniamy jakieś mini questy. E, na tej mapce mamy e, misje, właśnie, które e, już konkretnie przenoszą nas ek na ekran durowy i każda, każda potyczka może być obejrzana przez nas. E, ona się dzieje, to jest bitwa automatyczna w takiej takim rzucie 2D, gdzie mamy po prawej naszych uchaterów, po lewej przeciwnika i, i te klasy, które sobie wybieramy, te, te, ich umiejętności, ich sprzęt, jaki mają na sobie e, powiedzmy um, ustawiają, jak, jak to będzie wyglądało, jak wygląda będzie ta potyczka, ile, ile stracimy hapeków, ile postaci naszych przeżyje, ile się uzdrowimy. Także to jest automatyczne i tak naprawdę ta, nasza um, Nasza jedyna ingerencja, to jest to, jak jak będzie jak poustawiamy pewnego rodzaju trigger, jak te postaci się będą w kolejnych swoich ruchach zachowywały, co będzie ich priorytetem, co będzie ich priorytetem w walce, w obronie, czy będą leczyć się. Także w pewnym momencie to się bardziej zmienia w takie zarządzanie małymi oddziałami i ten ekran taktyczny, gdzie wybieramy, który, która jednostka, bo to mamy oddział, który oddział pójdzie, w którą stronę, jest tak naprawdę już chyba tym clue naszym taktycznym, yy, nasze taktyczne rozgrywki, ale yy, tutaj muszę powiedzieć, ta gra jest trochę za długa i im dalej szedłem, hmm. tym troszeczkę się bardziej mi to ciągnęło, yy, ale to tak właśnie trochę, jeszcze tak wiem, wy troszeczkę, bo cały czas miałem fan wielki z tej gry i to jest yy, coś, co yy, moim zdaniem yy, też ma olbrzymi walor, to jest jak ta gra wygląda, bo jak zwykle Vanilauer za, zastosowała malowane postaci, malowane tła, to wszystko wygląda przepięknie. Nasze jednostki to oprócz tego, że oczywiście różnią się jakimś tam takim podstawowym wyglądem uzbrojenia, no to też za każdym razem gdy mamy jakąś inną specjalną, to nasz też inaczej wygląda. Już taka, która ma imię, to jest fabularnie udrukowana. To też jest jakieś specjalny wygląda, specjalną animację ma jakiś specjalny. A tak, to jest naprawdę wielka, wielka praca włożona i to wszystko świetnie wygląda. Wszystko świetnie brzmi. Wersja anglojęzyczna, wersja japońska, świetna muzyka doskonale budowana fabuła, chociaż tak naprawdę, jak już sobie na to popatrzyłem z y, jakiejś tam perspektywy y, kilku tygodni y, myślałem o tym, jak y, o tej całej historii, to, y, to, to, nie jest, to nie jest pisarstwo takie, jak było w Sentinelach, że w Sentinelach mogłem powiedzieć spokojnie, kończąc tę grę, że to jest najlepsza historia łącząca podróże w czasie, sztuczną inteligencję, apokalipsę, Walki, wielkich robotów, że to, to wszystko jest y, naprawdę y, takie top. Tutaj mhm. bardzo dużo, bardzo mocne odwołanie się do klasyki takiej właśnie fantazy, fajnie napisane, fajnie y, zanimowane, zapewniło mi kilkadziesiąt godzin y, i y, super. Y, mhm. Gra, a na pierwszym miejscu, no nie wiem, czy zgadniesz. No, wiesz, co zaskoczyłeś mnie już tak naprawdę tyloma tytułami tutaj, bo nie spodziewałem się w ogóle o, y, Unicorn Overlord na, na liście, że, że nawet nie próbuję. Nie próbuję nawet. Nie, nie. No to Final no, Blotterzy się... 7, Rebirth. Rebirth. Tak, Rebirth. Um, wiesz, co miałem takie mocne zwątpienie z tą grą. Ona jest. ma wady, ona jest za długa. Za duża, może w ten sposób. Hmm. Ona jest za duża. Za dużo aktywności pobocznych, za dużo rozpraszaczy. Trochę jednak w tej pierwszej części byliśmy bardziej skupieni na... No tam nie było Open World'a tak naprawdę, a może tak jak był to, to było naprawdę kilka uliczek. I, I można cały dzień grać i fabularnie się nie posunąć ani o krok. Tam są minigry, które zapewniają wiele godzin. Jest ta karcianka, jest jakieś takie Tower Defense. Yy, są takie bardziej zręcznościowe i, i, i naprawdę ja jeden wieczór poświęciłem na to, żeby po prostu mieć perfekt, yy, wytańczone oddziałem yy, tą, tą paradę, nie? I, hmm. I kurde, no, Rebarf jest yy, fantastyczny, no, yy, Jest przede wszystkim piękną grą, yy, która bardzo dobrze rozwija... Tych wszystkich bohaterów, których pokochaliśmy tam w latach 90., a którzy wyglądali jak zrobieni z figur geometrycznych, wyklejanych na zajęciach technicznych. Nie? I, i, i yy. przenieśliśmy się te 20 parę lat do przodu i dostajemy grę, która wygląda obłędnie, która yy, ma fantastyczną. Kompozycje, wariacje na temat tych klasycznych, która prowadza tyle tych różnych regionów, i tyle różnych prac, i różnych rzeczy, potworów, materii. Te rozbudowane systemy, które tam działają te możliwości szukania jakichś itemków, walki w takim brawlerze 3D. No kurde, tego jest tyle, że naprawdę ciężko. To wszystko wyliczyć tak wiesz, i w podsumowaniu na 5 minut. I ja się długo zastanawiałem, czy, czy, czy mówić, że ta gra mnie w jakiś tam sposób rozczarowała. Bo w pewnym momencie naprawdę męczyłem, czy jednak zapomnieć o tym i po, dać się porwać temu zachwytowi. I wiesz, chyba jednak nie widzę sensu narzekania, em, mhm. bo to może być tak, że gdybym... Gdybym ja zaczął grać w, pa, w październiku. I nawet w tym myślałem, że wybrałem z, złą grę e, na te na jesienne wieczory. Ale to wierzyłem, że też że gdyby nie to, że trochę miałem ten, ten, ten zimę jesień, miałem, zimę mam, napiętą, że gdzieś tam sporo mhm. yy, yy, yy, pracuję z córką yy, po, po szkole, bo tam niby nie ma prac domowych, a tych lekcji jednak jest całkiem sporo i to granie nie jest tylko moim jedynym hobby. Mhm, <laughs> um, tak. więc yy, no To jest długa jest tak 100 godzin, tak spokojnie myślisz, że tak jakbyś tak na oko miał... Ja to myślę, sprawy, że, że, że może... Pewnie Dream Make, nie? Yy, tak. Tak, na pewno. Jest spokojnie. Remake można było w 30 parę godzin skończyć to. Ja już teraz nie pamiętam, ale na pewno miało ponad 70 jak nie więcej. Wydaje mi się, że, że patrzyłem kiedyś na, na jakiegoś guida, żeby sobie zobaczyć, ile, ile zajmuje przejście tej gry na 100%, żeby mieć platynkę. I wiesz, zawsze mam taką myśl, nie? że zrobię w czymś platynę. No ale tam było, hmm. że 200 godzin, nie? żeby mieć platynę. To jest to takie, wiesz, zawsze przez kogoś to pisał w gat, się W się ty... liczby na krzyżę. To, to, to jakiś to pro, pro, tak pro jest zazwyczaj, który, wiesz, i, e, i to RNG, nie? Czyli e, ile masz szczęścia do różnych rzeczy i że coś ci tam się uda albo nie uda. Więc, że wiesz, że jakiś tam, nie wiem, jakiś sumą ci nie odpali e, ulta w tym momencie, tylko po prostu gdzieś o tym zapomni i tobie się udało go ubić. Także mm -hmm. Wiesz, yy, to jest gra na, w takim moim tempie na, na kwartał była, i, i ja do niej może jeszcze wrócę. Yy, mam tam trochę jeszcze rzeczy rozgrzebanych i fajnie by było jeszcze coś trzeba zwiedzać. Ten, ten, ten świat jest piękny, więc mam zawsze przyjemność zwracania tam. Yy. Mhm. Czyli mamy to. Twoją grom roku jest Final Fantazy 7. Rebirth. Dwa, można powiedzieć, reverse, bo to już tani. Mam nadzieję, że na trzeciej części się skończy, bo wtedy będzie, można powiedzieć, ok, jest trylogia <grych> i wtedy można wszystkie trzy części przejść. Dobrze, Rafale, no to w takim razie y, gra, która cię rozczarowała. Nie musi być to najgorsza gra w, w tamtym roku, ale to gra, po której może, y, nie spodziewałeś się najwięcej albo chciałeś ją no, zagrać, okazało się, że jak y, już zagrałeś, albo nawet nie zagrałeś, albo po prostu okazało się, że to, co obiecywano, tego nie dostarczono, więc więc to może być najgorsza gra, w jaką grałeś, może być to gra, która nie dostarcza wieków, po prostu rozczarowanie roku. Znaczy po. najgorsza gra zeszłoroczna, w którą grałem, no to na pewno to będzie to, to plaki Squire. Ja o tym mówiłem e, mhm. na podcaście. To jest na bank najgorsza gra. W sensie nie po, poświęciłem tam, nie wiem, 8 godzin na to i to było dla mnie... Mam takie poczucie, że to było zmarnowanie. Można też się śmiać, no to dwa wieczory i stary, nad czym płaczesz, nie? Ale... Ale jeżeli się zastanawiam nad czymś, to e, to ten plaki Squire jest taki dla mnie trochę gdzieś tam hmm. stoi mi ością w gardle, nie? Że się spodziewałem Bóg wieczego, jakiejś drugiej Zeldy, a się okazało to takie mech. E, hmm. Takim sporym rozczarowaniem był ten Dave the Diver. Też tam sporo czasu moczyłem i jakoś e, nie jest to rzecz, która, która by mnie... Hmm z takich indyków. No też ciężko mówić, wiesz, to taki indyczek o łowieniu rybek, ale to bardzo szybko mnie znudziło. I to serwowanie sushi, to wszystko jest takie, wiesz, mam wrażenie, że, że ta gra jest, bo to nie jest, to, że chyba użyłem słowa indyczek, bo to mhm. chyba całkiem spore studia. Znaczy ta gra wygląda no jak indyczek, ale jest generalnie go. robiona za duże pieniądze. Znaczy yy, yy, w studiu, które, które który ma duże pieniądze i i to nie były dla nich jakiś taki problem oddzielić, wydelegować ludzi, żeby, żeby zrobili tę grę. Mhm. Do czego zmierzam? Ja odczu, czuję, czułem w tej grze, grałem z nią takiego rodzaju fałsz, że to wszystko jest takie wykalkulowane, to bardziej przypomina, wiesz, przypominało mi takie tą budowę tych mhm. gier gacha. tylko, że tak, teraz, tak, żebyśmy się też zrozumieć, że to nie jest taka gacza, tylko, że to wszystko jest takie super wykalkulowane. Rozumiem cię, rozumiem. Czasami tak jest, także... Tak. No i trzecią grą, która mnie tak rozczarowała trochę, ale może do niej wrócę, na pewno do niej wrócę, bo zapłaciłem za nią, um, ale 10 godzin pograłem i... No i tej miłości u mnie nie ma. Yy, to jest Stellar Blade. Uuuu! <śmiech> <śmiech> żartuję, żartuję oczywiście. To jest... To jest mem <g interject Somewhere> dla mnie, po prostu ja lubię, lubię po prostu się Wiesz, Ste Stellar Blade, ja chyba tam się zatrzymałem na trzecim bosie i tak naprawdę grałem w tą, już tak wiesz, to powiem szczerze, ja, ja w to grałem hmm, na początku stycznia, nie, bo po ja, prostu ta końcówka roku mnie trochę przygniotła tymi wszystkimi tytułami i, i miałem mało czasu, więc ja w do no niej wrócę. Ale ja nie czułem, nie wczułem się w ten system walki. W sensie, no nie wiem, do czego się mogę przyczepić. To trochę nie podobają mi się design przeciwników. Jakoś tak to wszystko, te takie te potworki i to mała, mała, małe zróżnicowanie ich, przynajmniej na tych pierwszych mm -hmm. etapach, mnie nużyło. Druga rzecz, to nie jestem jakimś tam wielkim Miłośnikiem urody tej, tej naszej protagonistki i jej ubranie mnie tam strasznie śmieszyło, bo ona przylatuje na ziemię z takim krawatem i jedną ósmą bluzki z kołnierzykiem takiej haftowanej, strojnej e, i ze skrzydłami wróżki. Ja się śmiałem z tego na hmm. Twitterze żebyśmy się zrozumieli, nie, nie, po, ta gra mi się, mi nie podeszła i to dlatego mówię, że to nie jest najgorsza gra, tylko że takie rozczarowanie, że ja myślałem, że wiesz, że będzie wow, ekstra, super, hiper, ekstra i już jedziemy, ratujemy ziemię. Wrócę do Stellara, mam nadzieję, że jak pokonam tego trzeciego bossa, goryla w kraterze, to będę yy, mógł powiedzieć, że nie, że jednak to jest spoko gra, mam nadzieję, no bo wdałem za nią, na nią pieniądze i, i Wrócić to wrócę, tylko chciałbym, żeby te powiedzmy kilkadziesiąt godzin, czy tam nie wiem, kilkanaście, przede mi jest tam przede mną, jest, nie wiem, mhm. e, zapewniło fajny czas, a niekoniecznie męczenie się nie, z tytułem. To tak są trzy gry, które... E, mhm. dwie gry, które mi się nie podobały, które uważam, za słabe i... Natomiast Stellar jest jakimś mhm. tam rozczarowankiem, ale no, pozostawiam tą grę bez oceny. Żałuję wielce, że nie pograłem więcej w Marvel Rivals. Ja trochę się zgapiłem jak to wyszło, bo siedziałem w singlach i zagrałem naprawdę niewiele. E, ale ta gra mi się podobała, tylko że ja w nim jestem słaby. E, więc nie wiem czy... czy... Mhm. To, to, to jest takie moje rozczarowanie sobą w tym znaczy, roku. To możesz że... pewnie, jak w każdym takim hero shooterze, pewnie dobrać sobie, jak już znajdziesz taką postać no nie? jeśli na przykład źle ci idzie w ataku, to zawsze możesz sobie dobrać postać taką... Tak, no, jest tak. jak raporta, nie? Mhm. Tak. Tak, tak, tak. Będę musiał na tym trochę posiedzieć. Ostatnia kategoria. Ostatnia kategoria. Wiem, że może być najtrudniejsza dla Ciebie, drogi Rafale, czyli e, popkulturowe. Mam trzy filmy, które, które na pewno polecę. E, druga część Diumy, mm, to był mhm. moim zdaniem najlepszy film, jaki w zeszłym roku, zeszłoroczny film, jaki widziałem. E, po prostu mhm. fantastyczna epopeja, nie wiem, dobra ekranizacja. Mhm. Ja nie mam jakiejś tam wielkiej miłości do, do książki Dune. więc podejrzewam, że masa ludzi tam jest w stanie zarzucić temu tytułowi dużo rzeczy, ale ja się bawiłem bardzo dobrze i, i to był dla mnie najlepszy film. Roku dwa następne filmy to jest Kod zła i Maxine, dwa horrory takie z tego czasu, Um, z czasu mm -hmm. e, wakacyjnego I, um, i Longlex, czyli Kodzła i Maxine zapewniły mi naprawdę fajny czas w kinie. Uważam, że to były naprawdę dobre produkcje, odstające od tego mainstreamu horrorowego wyróżniające się doskonałymi kreacjami aktorskimi, klimatem. No, to były filmy, na które naprawdę też było warto iść i poczuć te emocje w kinie. To jeżeli chodzi o filmy. Mam też przygotowane trochę serialach i zacznę od dołu. Czyli takie powiedzmy azjatyckie produkcje Bracia sąd. to się to jest o... o o Chińczykach w Ameryce, nie wiem, chyba powiadałem o tym filmie na podcaście, a jeżeli nie, no to, to jest Chyba o... tak, a coś, coś sumo, nie? Nie, to, to jest coś z Sumo, nie? Nie, to jest... To jest Sanctuary to było, ale Sumo to Aha, było tak, starszy tak, tak. tytuł, A to ja mówię hmm. o tym zeszłorocznym. Bracia Sano, no, to jest bardzo taka wesoła nawalanka, um, hmm. z, to serial wa sztuk walki, który, który naprawdę był bardzo... Zapewni mi bardzo fajne y, godziny. Y, bardzo fajna, przyjemna, humorystyczna rzecz w stylu godzin szczytu. Brat, y, który mieszka w Ameryce, się uczy na lekarza, jest studentem. Brat, który przyjeżdża z Azji, y, z Tajwanu chyba, jest y, synem głowy y, tamtego, tamtego syndykatu, triady. I matką, która mieszka w Ameryce, opiekłeś tym z bratem takim niezaangażowanym w rodzinne interesy, jest Michelle Yu. E, no super, naprawdę fajne gagi, fajne, gag i fajne y, choreografie. Mm -hmm. Polecam, jest bardzo fajna. Druga, drugi y, serial to jest thriller, y, który y, amerykański tytuł, bo to jest seria z Netflixa z jesieni, czy tam z końcówki mm -hmm. lata. The Frog po polsku, czy drzewo upada bezgłośnie, jest to historia faceta, który ma Mały ośrodek, mały taki pensjonacik w górach, i to są jego. To jest historia tego, jakie on ma kontakty z seryjnym mordercą, który gdzieś tam się pojawia w jego życiu. I jest to hmm. historia, właśnie bardziej skupiona na, psycholo na psychologicznym takim aspekcie społecznym aspekcie tego, że gdzieś się pojawia morderca. E, przy okazji to jest naprawdę fajna rozgrywka między nim a tą, tą, tym mordercą, nie będę mówił, kto jest tym mordercą. Tak. E, to, to są takie y, dwa seriale y, azjatyckie. Bardzo y, podobał mi się Problem Trzech ale y, oglądałem go dosyć dawno i na ten moment zostawiam taki tylko, y, gdzieś tam mam takie przeświadczenie, że to mógł być najlepszy serial zeszłoroczny, jaki widziałem. Eee, no bardzo dobry był też, bardzo mi się podobał Fallout na Amazonie. Uważam, że w ogóle gracze mieli w tym roku, właśnie Fallout wiem, to zacząć, że mieli bardzo dobry mm. rok, jeżeli chodzi o przenoszenie tych naszych produkcji yy, na, na ekran, bo był Fallout. Yy, pomijam, spuszczam zasłonę milczenia, yy, jeżeli chodzi o Yakuza. Ale mieliśmy, trafiliśmy na całkiem niezłego tego Tomb Raidera, legendę mi się, no to nie było taki super, ale, ale było w porządku i fajnie mi się to oglądało. No i fani Terminatora dostali to Terminator Zero, który był świetny. Naprawdę świetny serial, fajnie przemyślany, dużo się nowego dzieje, rozbudowany świat, ale nie w taki kuriozalny, głupi sposób, jak na przykład filmy dwa ostatnie, coś co Moim zdaniem miało się prawo nie udać, a wyszło naprawdę najlepiej. Nie wiem, czy nie najlepiej, jeżeli chodzi o Terminatora od czasów drugiego Terminatora, do dnia sądu. Także Terminator Zero Extra, ale najlepsza rzecz, jaką widziałem w zeszłym roku w telewizji, to było serial anime z początku roku, ze stycznia. Serial anime na Netflixie, który po prostu zakochałem się w nim, Delicious in the Engine. Um, Ona. Tak. <laughs> Dungeon Messi. Jezus, jak ja się na tym doskonale bawiłem. To naprawdę, jeżeli ktoś ma słabszy dzień i chce sobie obejrzeć coś lżejszego, to ja polecam Dungeon, Delicious in Dungeon. Dungeon Messi. Jest to historia grupy śmiałków, którzy wchodzą do Lochu. I cały. Cały widz polega na tym, że do tych Lochów wchodzą. No, drużyny, które są przygotowane, mają prowiant, mają tam jakieś tam środki leczące, cały ustawiony skład, a ten zespół, który wchodzi do lochów, no on jest nieprzygotowany i nie mają pieniędzy, ale muszą zejść, bo siostra głównego bohatera została tam yy, pozostawiona jej ciało. Yy, cały w ogóle ten, ten serial ma bardzo dobrze rozbudowany lore. W sensie to światotwórstwo jest kompletne, ono ma sens yy, Czyli możesz umrzeć w tym lochu, ale się odrodzisz. Są te takie trochę zasady, jak z tych y, gier typowo tabletop RPG. Y, I oni wchodzą do tych lochów bez... bo nie mają kasy, więc nie mają programu. I postanawiają jeść to, co zabiją mm -hmm. te potwory. I to jest serial fantazy o grupie przyjaciół, którym się te więzi za, zaciśniają. To jest komedia, ale to też jest serial o gotowaniu, który no, jest pod pod tym względem naprawdę. Krasnoludzki Gordon Ramsay tam występuje, można powiedzieć. Tak, tak. Ten krasnodębski jest po prostu. Z zacięciem. To tej pomysły na, na te potrawy. No, dla mnie to jest taki, taki serial, który po pierwsze wywołał zawsze uśmiech. Ciepły, przyjemny. Nawet jak się coś działo złego, to i tak to się kończy chyba pozytywnie. I, I ja miałem największy fan, naprawdę taki najczystszy y, jako dorosły chłop, zaraz będę miał 40 -tka. i te seriale anime, które, się, które wybieram to są zupełnie inne rzeczy, to są jakieś wiesz, ciężkie science fiction, psychologiczne, ewentualnie może jakieś gandamy, sztuki walki, y, mordobicia, krew seks, a tutaj trafiłem na zupełnie inny biegun i zupełnie inne spektrum emocji. Każdy odcinek kończyłem z wielkim bananem na twarzy. No super, naprawdę rzecz rewelacyjna. Także to była moja taka najlepsza rzecz. Duna, część druga w kinie i Dungeon Meshi, Listing Dungeon w telewizji, na, te, na ekranie w domu. Super. Rafale, serdecznie ci dziękuję. Cieszę się, że chociaż w takiej formie mogliśmy się w wirtualnym spotkać w studiu. No i mam nadzieję, że niedługo po emisji podsumowania, no jednak wrócimy do normalnego właśnie trybu, bo jestem bardzo ciekawy właśnie tych kilku tytułów, o których wam wspomniałeś, że, że moim zdaniem ten Slitherhead jest, jest intrygujący i na pewno tym y, więcej będziemy mogli... No to jest, to jest dobra gra. A już też parę innych tytułów już mam na tapecie, także będziemy mieli o czym pogadać. Super, no to, to jest świetna zapowiedź. Dzięki Ci jeszcze raz tobie również i do usłyszenia. Super. Do usłyszenia, cześć.